Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie listy, które już zawierały życzenia świąteczne. Nie reagowałem tak wprost na te listy, dlatego, że jeszcze będzie niejednokrotnie okazja, abym odwdzięczył Państwa uczucia i przesłał je na drugą stronę Radio Odbiornika, na przykład jutro po dziewiątej. W LP3 za dziś dziękujemy. Zofia Kruszewska, Piotr Podaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Promocja. Od ubiegłego wieku zapraszam na wieczór wigilijny w Trójce. W tym roku przygotowałam wraz z przyjaciółmi korzenną wigilię, bo w zapachu przypraw ze wschodu to oczywiste, ale też bo o poplątanych korzeniach naszych rodzin będziemy gawędzili. W wieczór poprzedzający Boże Narodzenie 2016, od 20 do samej pasterki, a potem spokojnych Świąt Państwu i sobie życzę Barbara Marcinik Autopromocja Zapraszamy do reklamy Teraz w Mediamarkt 60-calowy telewizor Samsung Smart TV z wbudowanym Wi-Fi za jedyne 3499 zł Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce Mediamarkt.pl Wszystkiego najsłodszego nie tylko na święta Wszystkiego najlepszego, nie tylko z okazji. Wszystkiego najmilszego, nie tylko w domu. Wszystkiego naj! W Stop kafe. Choćby zaraz do swojej najmega kawy możesz mieć najbadeczkę z rodzynkami, za złotówkę. Do zobaczenia, nie tylko w święta. Promocja trwa do 15 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Orlen najbliżej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by wyczarować magię świąt w swoim domu. Makowiec ma kosztować 5,99 za sztukę, a soczyste pomarańcze jedynie 5,99 za 2 kg. Oferta ważna do 24 grudnia. Carrefour to wszystko dla Ciebie. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety Proliwer to prawdziwa kumulacja korzyści. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płyty. Jan Bo, kawa i dym. Ira, my. Mietek Szcześniak, nierówni. Stanisława Celińska, atramentowa. Grażyna Szapołowska, kochaj mnie. Warius Manks, 25 live. Otuć się muzyką w te święta. Płyty do kupienia w salonach sieci Empik na empik.com i radio.pl oraz w innych sklepach muzycznych. Roman! Co? Zwariowałeś? Choinkę piłujesz? Te dolne gałęzie tylko! Będzie więcej miejsca na prezenty! Zrób miejsce na prezenty i pędź do MediaExpert, bo dzisiaj od 18 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Setki prezentów w sensacyjnie niskich cenach. Media niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro zapowiada odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, którzy nie będą przestrzegać wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Pół miliarda złotych przeznaczy rząd na cyfryzację szkół. Do wszystkich placówek podłączony zostanie szerokopasmowy internet. W tym serwisie także o rosnącej liczbie ofiar spożycia metanolu w Irkucku. Odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w razie nierespektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego zapowiada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To odpowiedź na oświadczenie prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Krystiana Markiewicza, że w swojej pracy będzie ignorować te wyroki Trybunału, które zostaną wydane w składzie sprzecznym z ustawą zasadniczą. Przedstawiciele tego środowiska tłumaczą, że nie mogą przejść do porządku dziennego nad tym, że nowa prezes dopuściła do orzekania trzech sędziów, których status jest dyskusyjny. Chodzi o Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, i Mariusza Muszyńskiego. Zbigniew Ziobro podkreślił jednak, że sędziowie muszą przestrzegać prawa. Jeśli nie, narażają się na odpowiedzialność. Odpowiedzialność dyscyplinarna i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, które jasno mówią, że sądy i też poszczególni sędziowie są zobowiązani stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. Prezes Stowarzyszenia Justitia Krystian Markiewicz na pytanie, czy będzie respektował wyroki Trybunału pod kierownictwem nowej prezes odpowiedział, że nie wie. Na pewno wymaga to pogłębionej analizy, wymaga to dyskusji w gronie wielu prawników, ponieważ rzeczywiście doprowadziliśmy do tego, że jest bardzo duży kłopot konstytucyjny i myślę, że każdy prawnik się musi zastanowić dobrze, żeby taka dyskusja została przeprowadzona. A taka dyskusja zostanie przeprowadzona 30 stycznia. Sędziowie mają wtedy podjąć odpowiednią uchwałę. 500 milionów złotych przeznaczy rząd na cyfryzację szkół. W ramach programu przewidziano doprowadzenie szerokopasmowego internetu do wszystkich placówek oświatowych i szkolenie dla nauczycieli. Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej jest Aleksander Przoniak. Powiedz, kiedy polska szkoła stanie się tak nowoczesna? Realizacja programu, który ma poprawić dostępność internetu w szkołach już się rozpoczęła, a za kilkanaście miesięcy wszystkie placówki oświatowe w Polsce mają mieć dostęp do szerokopasmowego internetu. W szkołach ma się pojawić też kompleksowy program kształcenia informatycznego. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powiedziała, że za chwilę będzie gotowa nowa podstawa programowa. Mamy bardzo nowoczesne podstawy programowe. W przerwie między świętami a nowym rokiem już będzie projekt rozporządzenia. Pojawiło się o 70 godzin więcej informatyki w ramowych planach nauczaniach. Wcześniej było to 210, teraz jest to 280. Według rządowych obliczeń rocznie rynek IT potrzebuje około 40 tysięcy informatyków. Aleksander Przaniak, dziękujemy za relację. Wciąż niestety tragiczne informacje nadchodzą z Irkucka. Już 71 osób zmarło na skutek zatrucia metanolem. Ludzie pili płyn do kąpieli o nazwie bojaryśnik. Pierwsze przypadki zatrucia metanolem odnotowano w nocy z 17 na 18 grudnia. Lekarze wyjaśnili, że chorzy wypili alkoholizowany preparat, który zawierał silnie trujący metanol. Jak ustaliła policja, bajersznik był dość popularnym środkiem zastępczym dla osób uzależnionych, którym nie starczało pieniędzy na wódkę. Toksykolog Aleksiej Triciakow tłumaczy, że w większości śmiertelnych przypadków pacjenci zbyt późno zgłaszali się do lekarza. Nieadekwatna ocena sytuacji przez znajomych lub krewnych powodowała, że za późno wzywano karetkę pogotowia. Stąd duża liczba zgonów na przedszpitalnym etapie i w pierwszych godzinach po hospitalizacji. W Irkucku obowiązuje stan nadzwyczajny. W szpitalach wciąż przebywa kilkadziesiąt osób z objawami zatrucia metanolem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Na Dolnym Śląsku wysychają studnie. To skutek suszy sprzed dwóch lat. W gminie wleń woda z ostatnich opadów nie zdołała jeszcze zasilić podziemnych zasobów, które po prostu się kończą, mówi burmistrz Ar Artur Zych. Razem z innymi samorządowcami z tych okolic złożył u wojewody wniosek o zmianę prawa tak, by lokalną suszę można było uznać za klęskę żywiołową, podobnie jak lokalną powódź. Susza ogłasza się na bardzo dużym obszarze, na obszarze jednego województwa, ale jak powódź przychodzi i zmywa jedną miejscowość, to jest już to klęska. Dlaczego zatem nie robić tak, że jeżeli susza dotyka małego obszaru, a może tak się zdarzyć, żeby tam nie stwierdzić, że jest to obszar dotknięty klęską? Samorządy domagają się też dodatkowych środków na pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych suszą. To był serwis Trójki. Na północy chwilami pochmurno, na Pomorzu przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami marznącej mrzawki. Nad morzem silny wiatr. Na Dolnym Śląsku 4 stopnie, w centrum i nad morzem 2, na wschodzie 1, w Małopolsce 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okazje w sklepach Euro. Konsola Xbox One S z grą FIFA 17 za 1399. Smartfon Huawei Honor 7 Lite za 899. Samsung LED TV 40 Tali za 1399. Smart TV 49 Tali. Philips za 1999. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.pl. Supermarket Piotr. Piotr i Paweł. Zakupów zawsze łatwych i przyjemnych cen, niziutkich i super atrakcyjnych. Wyboru co przyprawia o zawrót głowy i jakości, która wprost oszałamia. Wszystkim klientom supermarketu Piotr i Paweł życzymy wesołych świąt. W tym tygodniu w super cenie soczyste pomarańcze kilogram tylko 2 ,99 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł jeszcze taniej niż myślisz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Marek Niedźwiecki, Muzyka Ciszy. Cztery albumy i niepowtarzalny klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Elton John, Paul Young, Joe Cocker, Paul McCartney, Steve Hackett, Ennio Morricone, Billy Holiday, Yes. Płyty do kupienia w salonach sieci Empik na empik.com i sklep polskieradio.pl oraz w innych sklepach muzycznych. Święta już za pasem, dlatego przyjdź do Biedronki po świąteczne produkty w super cenach. Tylko z kartą Moja Biedronka. Przy zakupach za minimum 79 zł karp płat ze skórą w specjalnej cenie. Tylko 9,50 za kilogram. A soczyste pomarańcze, idealne na świąteczny stół, jedynie złoty 99 zł za kilogram. Tylko do 24 grudnia. Biedronka. Codziennie nowe promocje. Codziennie niskie ceny.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 Idą święta. Być może zauważyli Państwo, że w związku z tym w prasie, w radiu czy w telewizji redakcje proponują miłym, a jakże czytelnikom i słuchaczom, zestaw obowiązkowych tematów. Będzie zatem o tym, jak święta spędzają różni ulubieni, znani z telewizji czy z seriali. Będzie o tym, jak nie przytyć podczas świąt, ale gdyby ktoś przeoczył porady, to nic straconego, ponieważ będzie również o tym, jak nadwyżkę zgubić po świętach. Będą również porady zakupowe i dlaczego opłaca się kupić żonie w prezencie Wiertarkę. Można również liczyć na instrukcję obsługi rodziny przy stole wigilijnym i wytyczne dotyczące ubierania choinki. Z pewnością usłyszymy o zagrożeniu pożarowym i głośno, nomen omen, będzie o ryzyku, które niosą fajerwerki. Znajdą się i porady, jak skutecznie przebrać się za świętego Mikołaja, a z drugiej strony, co odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czy byliśmy grzeczni. Wreszcie dowiemy się, co zrobić z mężem, który wybrał się po choinkę i długo nie powróci. Cała armia Odciąży państwa i wyręczy w myśleniu. Pozostanie tylko zadbać o święty spokój. Dziś zatem pytanie: Czy święta będą czasem świętego spokoju? A moim gościem jest pan Piotr Bukartyk, pieśniarz poeta Bart. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, jak górnolotnie pieśniarz, poeta i Bart. Bart... Ja, drodzy redaktorze, jestem prostym rymotwórcą, rymarzem, można powiedzieć. Bart to ponoć skrót, bardzo atrakcyjny rodzaj dystraktu. <śmiech> tak, tak, tak, Dlaczego... popularny w środowisku. Dlaczego tak trudno o święty spokój, bo tyle się dzieje, że nie ma czasu na święty spokój? Ja myślę, że y, mamy spokój y, y, zapewniony w tym roku. Trochę się o to martwiłem, ale y, od czasu, y, kiedy na ulicach naszego spokoju owróć policji szczerze, również żandarmeria, gotowa w każdej chwili rzucić się na nas z życzeniami, jestem dużo spokojniejszy, także niczego się nie obawiam. No. Jestem w trakcie zakupów y, y, y, i polecam <śmiech> wszystkim <śmiech> lecznika <śmiech> po Garóbsku. <śmiech> ale szanowny poeto, zewsząd wręcz kuszą te rozliczne manipulacje można demonstrować no tak. za rządem albo przeciwko. Zauważyłem ciekawa rzecz, bo jest coś, co jednak łączy tych, świątecznie łączy zapewne tych oponentów. Mianowicie i ci, i ci krzyczą precz z komuną. To jest dość charakterystyczne. No tak, ja nie chciałbym się... Znaczy za długo już żyję i za dużo wiem i niechcący mógłbym czyjeś pilnie skrywane sekrety życiowe odnośnie przeszłości danej osoby wyjawić i zrobić komuś przykrości. No nie którym, tak jak znanemu sędziemu ta sprawa przydarzyła się już, a na wszystkich innych są papiery, także ludzie zainteresowani karierą polityczną muszą mieć naprawdę gorący okres, a tymczasem tacy krajkowie jak ja są spokojni i właśnie kupują sobie ryby, a tak, zaraz jadę po wędlinę. Tak, przy okazji to hasło precz z komuną to jest właściwie mało świąteczne hasło, bo właściwie Jezusa można podejrzewać o poglądy socjalne, by nie rzec socjalistyczne, na przykład życie wieczne dla wszystkich na zbliżonym poziomie zamożności, prawda? Dzisiaj jestem pewien, że siedziałby od dawna. W najlepszym wypadku siedziałby. I myślę, że wszystkie hierarchie, które, y, y, no tak, mają nad nami również sprawują piecze, wsadziłyby go w pierwszej kolejności jako wichrzyciela. Czy święty spokój można sobie zorganizować, zadbać o święty spokój? Ja zadbałem. Tak, można. można. A jak to się robi? Przepraszam bardzo. Y no trzeba y, polegać na zaufanych y, osobach, w moim wypadku jest to syn Marcel, żona Marta treściowa i pies. To tak. cwane rozwiązanie, tak czułem, że no, można, można podzielić y, obowiązki, na przykład żona pobiegnie po choinkę, a w tym czasie mąż sprawdzi co ciekawego w telewizji, tak? No, więc dokładnie jest u nas odwrotnie ponieważ moja żona generalnie zajmuje się dowodzeniem, a ja jestem taki no troszeczkę dysfunkcyjny jeśli chodzi o podporządkowywanie się różnym hierarchiom. to ona jest jedyną instancją, która ma na mnie wpływ i dlatego to ja zasuwam z bagażnikiem pełnych ryb na dalszą część zakupów ja targam do domu choinkę dzisiaj przywiozłem, w tym roku przywiozłem dwie bo jedna się okazała jakaś taka kostropata i musiałem lecieć po, po, po się, mi się na usta słowo biedactwo. Ale skąd jestem szczęśliwy? Ja naprawdę Aha. jestem szczęśliwy I o to też tak sądzę chodzi wszystkim tym, którzy Tak, tak pięknie, sprytnie Oddzielili płotem są z Pierwszy od drugiego Ja jestem z drugiego i wykonuję polecenia Aha. Święty spokój okazuje się, nie wiem czy pan wie Ale można wycenić, na przykład w tym roku Polski konsument wyda na święta 1121 zł Więcej aniżeli W roku ubiegłym, bo w ubiegłym Wydał 1065 zł Skąd pan wziął tyle pieniędzy Wie pan, ile kosztuje zestaw Lego piaskoczołg, proszę pana? No, jestem ciekaw. No ja już nie, bo już wiem, ale jest to kwota przekraczająca, a przecież z piaskoczołgiem się człowiek święta nie naje. Także to różnie wygląda, wręcz tragicznie, jeśli chodzi zwłaszcza o promocję kolejnych filmów z tej sagi, która towarzyszy mi od wielu już świąt. A to jest pańska wina. Na własną prośbę uległ pan po prostu tak zwanej komercjalizacji świąt. Nie, pierwszy raz zobaczyłem ten obraz za głębokiej komuny i zmienił mi wszystko w życiu. Okazało się, że można tak kosmicznie zrobić film. Ja byłem w Chinie, Luna, chyba tak się nazywało to kino, w Zielonej Górze w 78 albo 9 roku po raz pierwszy, mm -hmm. jako nastolatek. Opadła mi szczęka i już tak została na Ziemi do tej pory. Także jestem już po dwóch seansach najnowszego i pójdę na każdy następny. I wiem, że ludzie często na to narzekają, ale da, dla mnie to jest Prawdziwe święto, że teraz mogę chodzić na te filmy z synem i mamy miecze i moc jest z nami. No tak czuję i słyszę. Może pan mnie zapytać o strukturę tych wydatków polskiego konsumenta, na co polski konsument, mianowicie wyda najwięcej? Wie pan, na co wyda? Na wódkę? Y Prawie pan trafił, tak. Na artykuły spożywcze. 512 no tak, no zł. niewiele mniej na prezenty 489. Napisał pan już list do świętego Mikołaja? Ja, proszę pana, ja już kilka listów zrealizowałem. Sam nie pisałem, bo na mnie już Mikołajowi nie starczy. Ale może jednak na coś pan liczy pod choinką? Czy też Ta, nie liczy pan brak, na nic? Karpety. Nie Dlaczego jedna, skarpety? Jedna ja skarpetka tylko mam jedna Jedna wisi tak w tej jednej Nie no pra praktycznym, praktycznym prezentem Jest jedna skarpetka, bo wtedy Będzie do pary Ja generalnie nie liczę na prezenty Ja się czuję obdarowany przez życie Sytuacją w, w, osobistą Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem I rzeczywiście w, Od lat Czuję jaką frajdą jest Robić prezenty, dużo większą niż je Dostawać Mam oto listę najbardziej spodziewanych prezentów w Polsce. Na pierwszym miejscu niech pan zgadnie. No ja bym powiedział, że miecz świetlny wśród chłopaków, ale nie. No ba. Nie, na pierwszym miejscu kosmetyki, perfumy. Czyli jeśli nie otrzyma pan wody kolońskiej, to będzie pan miał prezent niespodziewany. Ale ja, ja w zasadzie nie wiem, w jakich proporcjach się ją rozrabia i co z tym zrobić. To, to nie wiem. Ludzie to potrafią się bawić przed świętami. Zazdroszczę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13. Wszystkiego Super. dobrego panu życzę. Piotr Miłej Bukartyk audycji. jest naszym gościem. Kwadrans już 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy święta będą czasem świętego spokoju? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl Polecam naszą stronę internetową. Audycji za, a nawet przeciw. Doing what you should, or doing what you you ever heard, love is, a line from hallelujah, Jesus and Buddha, love is a faded sign, that you don't see sometimes, that's what love is, love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master, love before sex and love after. Love is a curious thing. Love.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 Love, fear Pan Grzegorz komentuje: Wracałem właśnie z Lublina pomiędzy moją wsią a wsią sąsiednią. Drogowcy spokojnie zlecili koszenie trawy na poboczach. Temperatura minus 3, tak więc wegetacja w pełni. 7 trójek, na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie niezobowiązujące. Czy święta będą czasem świętego spokoju? Co to dla Państwa święty spokój? Pan Paweł, Panie Paweł, witam. Halo. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień, dzień dobry, dobry, Paweł panu. Kurkowski. Gdynia, Panie Redaktorze, Panie Kubo, drogi. Przede wszystkim Panu składam życzenia najlepszych parę chwil przy rodzinnym, wiem, świątecznym stole. Z takich spokojnych, bezpiecznych świąt Panu życzę. No i nowego roku, jak, jakże innego, odmiennego. Myślę, że znajdzie Pan obszar działania, no, który pozwoli na to, że spojrzymy lepszym jakościowo też okiem na to, co się będzie działo w przyszłym roku. A co teraz do, do, do pytania? Aha. Ja myślę, że zależy to przede wszystkim od nas samych i od czynników zewnętrznych, a te mogą wpłynąć na przebieg atmosfery świątecznej. Jednak proszę pamiętać, wszystko zależy od nas, od nas samych, od rodziny. Ja myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam Pana. Siedem trójek na początku 22. Ktoś jeszcze? Halo? Dzień dobry. E, dzień Pan dobry. Karol. Panie Karolu, witam Pana. Witam. E, ja chciałbym się powiedzieć troszeczkę z innej, jakby z innej strony. Bo komercjalizacja, konsumpcja tych świąt poszła już tak daleko, że chyba nie ma nic z wspólnego już z Chrystusem, który urodził się jako Bóg. E, I wszystkim polecam do przesłuchania piosenkę z 86 roku e, kultu, religia Wielkiego Babilonu. Mm. Może to troszeczkę e, pokażę, jak wyglądają prawdziwe święta. Święta stworzone przez ludzi, natomiast nie ma to chyba wiele wspólnego z religią chrześcijań. Pan Marcin napisał jasne, że będą spokojne zakupy już zrobione, choinka jest, żona, córka, kuchnią się zajmują, a ja wracam z pracy, kupię tylko karpie po drodze. Wyłączam telewizję, zostawiam trójkę, kupiliśmy książki dla wszystkich do tego gorąca. Herbatka, panie Pawle, witam. Halo! Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. A ja chciałbym się, ja się zapytać, czy panu redaktorowi lub e, słuchaczom przejdzie przez usta e, słowo, że to Jezus Chrystus się narodzi w te świecie. A dlaczego ma nie przejść? Przejdzie, co więcej. Porozmawiamy o świętach już niebawem z księdzem profesorem Witoldem Kaweckim. 20 minut po południu, siedem trójek na początku, 22. Marcin Bogucki, socjolog, posłuchajmy. Święta będą spokojne albo nie będą spokojne. Abstrahując trochę może od sytuacji politycznej, która, no mówiąc eufemistycznie, jest dosyć złożona obecnie, to to, czy święta w domach naszych będą spokojne, czy też nie, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. I wiadomo, że osoby, które mają jakieś żale do siebie nawzajem, które w rodzinie nie czują się być może najlepiej albo które potrzebują potwierdzenia swojej pozycji, w rodzinie będą w jakiś sposób być może dążyły do konfrontacji. Polityka jest najłatwiejszym tematem konfrontacyjnym, bo o polityce się teraz mówi, polityka wpływa na nasze życie, więc jest to bardzo łatwy temat, bardzo chwytliwy i na dodatek bardzo emocjonujący wszystkich w ogóle. Z drugiej strony jest wiele rodzin, dla których tematy polityczne są tematami drugorzędnymi, mają na tyle swoich ważnych spraw, na tyle bliskie są ze swoją rodziną, na tyle są to dla nich intenne przeżycia, spędzanie takiego świątecznego czasu, że politykę zostawiają zupełnie z boku i dzięki temu mają zapewnione, spokojne święta, czego wszystkim tym życzę. Pozdrowienia dla piszącego do nas pana Karola. List od pana Adama w obecnych czasach to już nikt nie wysyła listów do świętego Mikołaja. Po prostu piszemy smsy. Siedem trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy święta będą czasem świętego spokoju? Pan Tomasz. Panie Tomaszu? E, witam. Witam pana. Chciałem tak zapytać y, poprzez pana. Pana mm -hmm. Bukatyka, jakże wyglądało to... Y... Nie wiem jak nazwać, wyrzucenie A tej choinki. Jakże ta żona nazwała? Tak dziwne mi przychodzą skojarzenia do głowy, że ja ciekaw jestem, jak to wyglądało naprawdę. Ciekaw jestem, może użyty byłby, co wynikało z rozmowy, świetny, świetlny miecz. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja może przeczytam karteczkę, którą ma od mojej żony w sprawie spokojnych świąt. Aha. I na niej jest napisany tak. Wędzić szynki, umyć mm -hmm. okna, choinka, szopkę zrobić, wyczepać dywany, 150 pierogów w sobotę, no i wszystko. Mm, taka lista y, sprawunków, tak? No takich obowiązkowych przed świętami. I e, na jakim pan jest etapie? Ile odhaczone? E, no obecnie, obecnie jestem na etapie y, y, pierogów i wyczepania dywanów, ale to pierogi będą jutro, także zapraszam. Aha. I, I dywany, no to muszę troszeczkę później, jak się ściemni, żeby sąsiedzi nie widzieli, prawda? Mm -hmm. A no jak to prawdziwy mężczyzna robi, co chce, tak? A co, co będzie najtrudniejsze? Co, co naj, największy kłopot sprawi? Chyba nic. na umyte. No to zuch z pana. No zuch ze mnie. Panie bo zdrowych, pogodnych świąt, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również panu. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, witam. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry panie Kuchor. Zadał Pan pytanie, czy w czasie świąt będzie święty spokój, a tym mhm. tak będzie święty spokój, jeżeli sam, sami o, o ten święty spokój zadbamy. Tak bym chciał zaapelować do wszystkich, żeby troszkę tą euforię związaną z zakupami, z konsumpcją poskromnić e, i wtedy na pewno ten święty spokój u nas e, zagości i żebyśmy nie uważali, że jeżeli my stoimy się w kolejkach, a potem w korkach w drodze powrotnej, wysprzątamy każdy kąt, i postawimy stół tak, że nogi się ugną, to że to będą najpiękniejsze święta pod, sło pod słońcem. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby ten święty spokój był z książką w ręku. Jesteśmy społeczeństwem, które mało czyta, a uważam, że ten okres, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jeszcze urlop po świętach, ja akurat do tych szczęśliwców należę, można naprawdę wykorzystać na to, żeby nadrobić zaległości w lekturze. Pan Roman komentuje dziękuję za audycję, mam wrażenie, że jest bardzo potrzebna. Brakuje nam dzisiaj dystansu do wszystkiego spokoju i cieszenia się, cieszenia się wszystkim. Pozdrawiam słuchaczy oraz mojego ulubionego barda. 25 minut po południu. Paweł Grzelak, firma 4P Research Mix, prowadząca badania konsumentów. Z jednej strony tak, dlatego, że tak bardzo nam zależy na świątecznej atmosferze, że po prostu potrafimy to sobie wywalczyć. Powiedzmy sobie że jeżeli na przykład polityka czy nawet jakieś inne siły w ogóle poza Europę i jacyś terroryści czy ktoś by nie chciał bardzo te święta zakłócić, to się to w zasadzie nie uda. Dlatego, że my u siebie, we własnym domu potrafimy sobie ten nasz spokój wywalczyć i utrzymać. Oczywiście to jest też świetna okazja właśnie dla tych, którzy chcą ten spokój zburzyć, żeby się pokazać. To jest po prostu taki czas, kiedy zakłócanie spokoju bardziej się rzuca w oczy niż w taki przeciętny dzień. No więc można się spodziewać takiego intensyfikowania, ale nie generalnie, nie wszystkim, nie bez przerwy. Pytanie jest jeszcze o jedną rzecz. Czasami sobie nie zakłócimy spokoju na przykład przez jakieś kłótnie, dla świetną pożywką może być właśnie polityka, ale z drugiej strony zawsze będzie ten głos i w nas, że to nie jest właściwy czas na kłótnie i gdzieś tam zewnątrz zawsze też ktoś powie dobrze poczekajcie ten dzień, dwa podsumowując, myślę, że będziemy mieli udane święta odrobinę mniej spokojne niż zazwyczaj ale tylko odrobinę Pan Piotr napisał jaki tam święty spokój w święta. W polityce raczej piekła, aniżeli spokój. Ale abstrahując od tego, to jak możemy mieć święty spokój, skoro jesteśmy zasypywani komercjalizacją świąt, zmuszani do kupienia setek prezentów w zatłoczonych centrach handlowych otwartych jeszcze dłużej niż zwykle. Wesołych świąt życzy Pan Piotr. Pan Robert na nie witam. Halo? Dzień dobry Pani Kubo. Dzień dobry Panu. W nie zespały, tu jest piękne słońce. No, nie wiem, czy takie będzie w czasie świąt, aby tak było. Ja mam y, y, taki sposób, żeby Pan. I poprawił trochę nastrój i spowodował, że e, święta będą e, milsze, spokojniejsze. Mm -hmm. Na pewno może pan to zrobić. Hmm. To czekam na podpowiedzi. Pan Stefan jeszcze. Panie Stefanie, witam. Halo. Dzień dobry. E, wit witam pięknie, panie Kubo i słuchaczy. E, mam nadzieję, że te święta dla wielu z pewnością będą również głęboką refleksją nad tym wielkim wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat. Właśnie nad tym cudownym e, solenizantem Świętym pokoju i pojednania. Wiele osób na pewno w tym dniu, w tym okresie znajdzie czas na spowiedź świętą, na obdarowanie innych, na wyciągnięcie ręki, na pojednanie, na to, coś, co było piękną i jest cały czas, oby jak najdłużej, piękną polską tradycją. Pan Tomasz napisał, mimo wszystko wszystkim dziennikarzom, słuchaczom, niezależnie czy wierzą, czy nie wierzą w Boże Narodzenie, życzę wesołych świąt, oby w domach nie dominował chory podział uczyniony przez polityków. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry panie panu, Kucho, dzień dobry słuchaczom Tadeusz Wałbrzycha. Dziękuję słuchaczowi, który mnie poprzedził. Właśnie wspomniał o panu Jezusie, że jest księciem pokoju. Ja właśnie nawiązując do sedna tych świąt że i, i do pana pytania co do przeżycia świąt w odniesieniu, czy, czy będą spokojne to ja myślę, że jeżeli będzie skupienie nad sednem tych świąt i właśnie na tym, że Jezus Chrystus właśnie przyszedł jako zbawiciel i jest księciem pokoju i chce po prostu mieć relacje z każdym człowiekiem, Osobiście, indywidualnie, bo no, ludzie potworzyli różne systemy religijne, prawda, i, i w pewien sposób się no, wzajemnie zmagają, że prawda, to nasz system religijny jest właściwy, inni, że to nasz, a Jezus chce być po prostu, może zrobię takie odniesienie do naszego wieszcza Mickiewicza, przynajmniej w sensie, że... Jezus Chrystus narodził się w żłobie biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie i życzę każdemu słuchaczowi i słuchaczce, aby narodził się w sercu, właśnie każdego z nich, również panu redaktorowi. Dziękuję. Dziękuję. 29 minut po południu pan Krystian piszący podpowiada temu słuchaczowi, który ostał się z tą listą sprawunków od żony. Zawsze słuchacz może wytrzepać pierogi i pozawijać dywany. Będzie szybciej. Siedem trójek. Na początku 22. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry Kłaniam się nisko Panie Kubo, nikogo nie będę pouczał, ale coś nieśmiało podpowiem Mianowicie Ja uważam, że jeżeli okna nie będą umyte, a stół niespecjalnie bogato zastawiony To wcale nie znaczy, że święta nie będą udane Mam zamiar, mam zamiar się skupić na tym, z kim się spotkam I obdarować go y, uśmiechem, dobrą myślą, dobrym słowem I na pewno te wszystkie rzeczy dostanę w zamian i na koniec jeszcze powiem, że Wigilia u mnie wygląda w ten sposób, że oczywiście mam 12 dań i każde z nich jest smażonym karpiem. Życzę Panu wszystkiego dobrego na święta i na Nowy Rok i wszystkim słuchaczom. I nie słuchaczom też. Dziękuję bardzo. Panu również kłaniamy się, 12.30. Moim gościem jest ksiądz profesor Witold Kawecki, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, księdzu, witam, księdza, kłaniam się. Szczęść Boże, witam pana, witam państwa. Proszę księdza profesora, dziś rozmawiamy ze słuchaczami o świętym spokoju. Ciekawe, dlaczego ludzie mówią święty spokój, dlaczego ten spokój jest uświęcony, skoro święty to może wyjątkowy. No, chciałbym powiedzieć, że są dwa znaczenia tego słowa, bo też powiedzieć w języku polskim daj mi święty spokój oznacza, że daj zostaw mnie w to, totalnej ciszy, spokoju, nie agresji, nie interwencji. Aha. Nie o taki święty spokój na pewno nam chodzi, choć on też się czasem przyda, żeby się wyluzować, zupełnie gdzieś pozostać samemu. Natomiast świętość spokoju to jest pewna harmonia ducha, myślę, która jest związana także z przeżyciami religijnymi, w tym wypadku narodzenie, jak tutaj też podsłuch Państwa rozmowy i telefony, no uh -huh. rzeczywiście tutaj pięknie wychodziło to, że ktoś odnajduje właśnie natchnienie chwili, piękna z tego faktu urodzenia się Boga, staje się człowiekiem, takie czynienie święta napawają nas pewną wewnętrzną radością, czy też pokojem wewnętrznym, który nie przekłada się na pokój światowy, ludzki, czyste ludzkie myślenie, uspokojenia takiego właśnie świętego spokoju w cudzysłowie, który jest ucieczką od Ludzi. W tym świętym, naszym spokoju jest też dużo ogarnięcia się ludźmi. Ten spokój, o którym rozmawiamy, występuje jeszcze w innym kontekście. Na przykład jest przecież anielski spokój, prawda? A dokładniej anielska cierpliwość. Ta cierpliwość anielska jest wyjątkowa? Tak, no anielska cierpliwość to prawie, że aniołom tylko ją to przypisujemy. Czyli możemy grzeszyć, może być... możemy grzeszyć dowoli, bo i tak anieli zachowają anielski spokój, Tak. Y w takim znaczeniu też, ale myślę, że w pierwszym znaczeniu jest to ktoś ma niezwykłą cierpliwość i dar talent tej cierpliwości, dlatego ma anielski spokój. Mm -hmm. To jest przyrównanie się do aniołów, do którego dorastamy jest pewnym ideałem raczej spokoju. Wszyscy marzą o tym świętym spokoju, by świętują wszyscy, również ludzie niewierzący. W tym, że świętują niewierzący, jest coś niestosownego? Nie. Myślę, że to jest właśnie piękno tych świąt, że ono godzi wszystkie możliwe strony, religie, wyznania, kultury. Jednak Boże Narodzenie przeżywane jest pod każdą szerokością i długością geograficzną i ludzie się odnajdują. Dla jednych jest to przeżycie religijne. Bóg rodzi się, staje się człowiekiem jednym z nas. Jest to najwspanialsze wydarzenie w historii zbawienia, ponieważ rozpoczyna drogę zbawienia ratunku człowieka z przepaści grzechu, a otwarcia dla niego wieczności, szczęścia i tak dalej. Dla i jest to moment zastanowienia, dlaczego inni tak wierzą i tak myślą i kim jest dla nich Jezus Chrystus. Dla trzecich te, ta nie, nie jest nikim nadzwyczajnym, ale przyłączają się do grona tych, którzy świętują i próbują jakąś harmonię, mam nadzieję, ducha spokoju też odnaleźć. A więc są różne znaczenia. Dla wszystkich to święto jest jakoś ważne. Proszę księdza profesora, dlaczego w święta często trudno o święty spokój? Może to my sami tworzymy ten czas takim niespokojnym? No, ja Mnie się wydaje, że przede wszystkim święta, Wigilia, zwłaszcza łamanie się opłatkiem em, życzenia, staniecie przed sobą to jest taka lustro prawdy. A ono boli, y, dlatego, że trzeba stanąć wobec tych, którymi się na co dzień żyje i z którymi najtrudniej, choć najpiękniej, powiedzieć im uczciwe słowo, zweryfikować się, jakby stanąć w tej odświętności razem z nimi. To nie jest łatwe. Dlatego niektórzy wolą uciekać, wolą podróże, wolą stanąć jakby obok tego wszystkiego, żeby się nie konfrontować. To jest jedna wielka lekcja prawdy i ona czasem trochę boli. Przed, przez wieki w zasadzie ludzkość obudowała te, te święta, co dziś wielu zauważa z niesmakiem, mówiąc komercyjny charakter świąt, Przyznam, że nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że tak jest, może ten szum, ten cały zgiełk, te zakupy są człowiekowi potrzebne, by poczuć się odświętnie, może to są takie zadania, które ludzie sobie wyznaczają, coś kupię, coś wymyślę, może te zadania pozwalają się spełnić, lepiej o sobie pomyśleć. No i zaskoczę pewnie Pana redaktora, gdy powiem, że zgadzam się Z takim punktem wyjścia Jeśli nie jest w tym za dużo przesady jakieś Ta zewnętrzność, która towarzyszy Zwłaszcza świętom Bożego Narodzenia Jest tego mnóstwo kolendy, pastorałki Zakupy, prezenty, mikołajki Choinki świecące. Choć z drugiej strony dużo. to jest przykład na to też Jak można piękną ideologię by, by, Dobawić do każdej ludzkiej słabości to prawda, ale powiedziałbym tak. Te, ta zewnętrzność pomaga nam przeżyć coś pięknego. Jeśli nam pomaga, bo jeśli nam zasłania to źle, to jest komercja i ona będzie zawsze negatywna, ale jeżeli te zewnętrzności są na tyle dyskretne i delikatne, że pozwalają nam się ucieszyć i stać radem, jeżeli zakupy, które zrobiłem, wieczerze, które przygotowałem, służą zjednoczeniu w rodzinie, spotkaniu się z człowiekiem, a także przy Bogu spotkaniu się, to nie ma w tym niczym zdrożnego, że jest tyle zakrzątania, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Mówię, cel, który osiągamy jest ważny. Spotkanie się z człowiekiem i z Bogiem. Jeśli tego nie ma, to zostają światełka, a to za mało trochę. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor dziękuję Witold bardzo. Kawecki jest moim gościem, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziś pytanie, czy święta będą czasem świętego spokoju? Siedem trójek na początku, 22, 25 minut do 13. Bye. 2 minuty do 13, program trzeci za, a nawet przeciw. Ktoś napisał receptę. Jest Prosta, rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczadę, robimy tak od lat. Tam są miejsca, gdzie nie ma nawet zasięgu telefonów komórkowych. Bierzemy barszcz w butelkę, kilka innych potraw, no i kilka dni odpoczynku przy kominku z kotem na kolanach, a narty biegowe są obowiązkowe. Pani Ireneusz, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Gdańska. No, dla mnie to jest tak, no nie ulegać tej kom komercjalizacji z, z tym obłędem w oczach robić tych zakupów i tak jak znam takie gospodynie, które się napracują, a potem leżą całe święta, bo one są takie zmęczone i dosłownie mi to mówiły, że nie mają już siły. Mm -hmm. Żeby a tak świętować. Absoluto. Tak, właśnie. A tak a propos, życzę panu, wszyscy panu życzą wesołych świąt, się panu kilo wody pod stopą, albo stopy wody pod kilem. Aha. żebyśmy się spotkali w górkach zachodni, bo wiem, że pani dziś do a ja do klubu obok. Aha. No to do... Świąt. to do zobaczenia w takim razie. Wszystkiego dobrego. Pan Adam napisał wesołych świąt całej trójce wszystkim słuchaczom i refleksji nad tym, co i dlaczego świętujemy. Pani Doroto, witam. Halo, dzień dobry. Pa... Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że określenie święty spokój ma bardzo historyczne znaczenie, ponieważ we wczesnych okresie chrześcijaństwa Europa i w ogóle świat znany był w permanentnej wojnie. I w czasie dużych świąt kościelnych obowiązywało moratorium na działania wojenne i stąd się wziął określenie święty spokój. W czasie świąt nie walczymy. Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Ola komentuje: W tym roku świat podzielił się tak, jak jeszcze tego nie widziałam. Trochę się martwię, że po raz pierwszy tego świętego spokoju zabraknie. Mam wrażenie, że obecnie każdy ma bardzo zdecydowane opinie na każdy temat i każdy chce je głośno wyrażać przy każdej okazji. Pan Czesław. Panie Czesławie, witam, dzień dobry. dzień dobry panu. Na ten okres świąt Bożego Narodzenia proponuję rozwagi, powagi i tak dalej, a szczególnie od, od dziennikarzy, bo to od was zależy. My tu jesteśmy, paru nas jest na tej antenie, yy, ludzi to tam, yy, medy, ludzie mało mają wpływ na to, ale wy dziennikarze, kochani, od was zależy atmosfera świąt, szczególnie z tych wielkich koncernów medialnych. Jeśli oni coś się pozwolą na ten okres świąteczny zrobić, żeby było lepiej, to życzę wszystkim wesołych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie tym, co te kanony mediów i świętości nam wpojają. Życzę, żeby przyszli porozum i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Czy święta będą czasem świętego spokoju? Siedem trójek na początku 22 za małpa radio.pl także przeciw małpa radio.pl. Pan Bartosz na antenie. Witam Pana. Halo. Halo dzień dobry. Dzień dobry Panu. Rozmyślając właśnie o tym świętym spokoju, o którym Państwo teraz mówicie, Sobie muszę powiedzieć, że kilka razy udało mi się tego doświadczyć. To znaczy, że kiedy się wali i pali, człowiek ma taki pokój, że swobodnie podejmuje decyzje i jakby na zimno może oglądać sytuację w ogóle nie poruszony tym, co się dzieje. A to jest tylko możliwe chyba przez relację z Bogiem. To Biblia mówi, że Bóg daje taki pokój, jakiego świat nie daje, czyli taki prawdziwy, niezruszony. I to jest możliwe tylko przez kontakt i relację z żywym Bogiem. Czyli, Myślę, że... czyli im, tak? im bardziej choinka płonie, tym więcej świętego spokoju. Chyba nie, bo choinka chyba raczej jest bardziej chyba hmm, symbolem raczej jakichś pogańskich starych kultów. Pierwszy kościół chyba z tego co pamiętam w ogóle nie obchodził Bożego Narodzenia. Bardziej był zafascynowany z staniem, śmiercią na krzyżu i przyjściem powtórnym Jezusa Chrystusa. To jakbyś powstało w ciągu tradycji. No, tradycja, tradycja choinki w Polsce jest wbrew pozorom krótka. Ta tradycja, tak zresztą jak i bombki, przyszły do nas w XIX wieku z Niemiec. Siedem trujek na początku 22. Pani Janno witam. Halo, dzień dobry. Witam i przede wszystkim życzę właśnie tego spokoju. Ja uważam, że święta są bardzo fajne te bożonarodzeniowe mimo, że na przykład moje dzieci każdy spędza je gdzie indziej i tylko jeden syn z wnuczką będzie umie w pierwszy dzień świąt bo wcześniej nie mogą a ja w tym roku, mimo, że jestem już leciwą panią robię pierniczki Według przepisu, który jest nawet na tych przyprawach piernikowych, zainwestowałam mhm. w nowy piekarnik i mam trzy rodzaje pierników, bo i ciasteczka, i duży piernik z lukrem, i tak zwane łamańce, które dla mnie są zawsze właśnie odznaką Bożego Narodzenia. To prawda, że taki piernik potrafi bardzo długo leżeć i przetrwać? Mhm. Tak, a ciasteczka na przykład są twarde, a po jakimś czasie, po, po położeniu ich do różnych puszek, robią się miękkie. Także jest to absolutnie prawda. Pozdrawiam, dziękuję. Za 17 minut 13. Tomasz Grzyb, psycholog. Posłuchajmy. Myślę, że jeśli z czegoś powinniśmy czerpać nadzieję, to chyba właśnie z tego, że te święta są i że najprawdopodobniej zawsze będą. Jest to, myślę, niebywale istotne, żebyśmy zwracali uwagę na to, że są takie momenty w ciągu całego roku, w których nieco łatwiej jest nam okazywać uczucia, nieco łatwiej jest nam wyciągnąć rękę do zgody, nieco łatwiej jest nam popatrzeć na drugiego człowieka, nie jako wroga, nie jako człowieka odmiennych poglądów, albo po prostu jako człowieka, czyli naszego brata. Jeśli coś takiego nie zdarzy się w święto Bożego Narodzenia, to chyba nie zdarzy się nigdy. Więc jeśli nie teraz, to kiedy? Myślę, że bardzo tego potrzebujemy, bardzo potrzebujemy myślenia o sobie nawzajem, jako członkach jednej człowieczej rodziny i myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy może szczególnie w 2016 roku w czasie świąt Bożego Narodzenia o tym bardzo mocno pamiętali. Panie Arturze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kube, ja Dzień dobry, trochę boję, tego, boję się trochę tego świętego spokoju, bo wszystko jest kwestią definicji, diabeł trafi w szczegółach. Aha. Niektórzy przez święty spokój obawiam się, tak nikomu nie zarzucam, ale przemyślmy, czy nie rozumiemy, aby pod tym ciszy, braku bodźców i tak dalej. Wie pan, ja mam niewiele, a czwórkę dzieci, ale w mojej rodzinie są takie trochę bardziej jeszcze wielodzietne rodziny. Ja sobie wyobrażam, że ten święty spowód oznaczałby co? Braku śmiechu dziecka, wrzawy, śpiewania na całe gardło koleń. Więc ja myślę, że Spokój jest dobry, o ile rzeczywiście jest święty i jak ze wszystkim nie można również tym spokojem przesadzać. Ludzie samotni, nie wiem, w domach starców pewnie płaczą, kiedy mają tak zwany święty spokój. Jakby mieli prawdziwy święty spokój, to może by się cieszyli, ale nie przesadzajmy z niczym również tym spokojem. Trochę świętego spokoju się należy, ale ja myślę, że warto też mieć, nie wiem, dużo, dużo ciepłych głosów wokół siebie, dużo śpiewu, kolorową choinkę, która też dostarcza bodźców, migające lampki parę innych rzeczy. Także wszystko można, co nie można, ale ze świętym spokojem też bym uważał. Zwłaszcza I nie na to, no, on jest święty. Bardzo panu dziękuję za uwagę. Pan Robert, panie Robercie, halo, dzień dobry. No halo, dzień dobry. Witam. E, ja tak y, może trochę oddzielę pewną rzecz, bo e, tutaj pytanie jest, co można zrobić, żeby mieć święty spokój. Wydaje mi się, że w większości rodzin y, jest spokój nawet święty, a to pytanie to jest skierowane chyba bardziej do tych osób to właśnie nie mają tego świętego spokoju. E, trzeba by po prostu jakoś e, porozmawiać właśnie z takimi ludźmi, którzy mają ciężko w życiu nie? i nie mają na przykład na święta świętego spokoju. E, ciężka sprawa, no. można tego życzyć, żeby po prostu no, postarali się coś zmienić. Obecnie mamy trochę ciężką sytuację polityczną. No, e, no nie wiem, na no tyle. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na święta. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? No witam serdecznie. Witam. Panie redaktorze, każdy mówi o świętach, ale są dość święta Bożego Narodzenia. I w momencie, kiedy ktoś jest wierzący i wierzy, że ten Bóg przychodzi na świat, daje nam radość, to daje nam spokój. Ogólnie w programach wszelkich radiowych, telewizyjnych, jakaś dziwna natura... Rzadko kto wypowiada, jakie to są święta, jak ważne te święta. Mówi się tylko o choince, o prezentach, i handel oczywiście to wykorzystuje. Tylko jest jedna rzecz: ta komercjalizacja tych świąt, która nastała, gdyby nie istniały, nie istniało tego święta święta Aha. jakby nie istniały to nie byłoby komercjalizacji. To może handlowcy czasami niech pomyślą i powiedzą również, o jakie święta chodzi? Bo to jest święto Bożego Narodzenia, czyli radości a jak jest radość, to jest spokój. No, ale nie, I oczekujmy, nie oczekujmy, panie Marku, od handlowców tego, co sami możemy zrobić, czyli pomyśleć. Pani Maja, witam panią, Halą. E, witam serdecznie, Maja z tej strony. E, cieszę się, że udało mi się dodzwonić. No ja w takiej sprawie, ja akurat święta spędzę w pracy, ponieważ jestem lekarzem. E, I niestety nie będę miała świętego spokoju, dlatego chciałabym życzyć słuchaczom oraz... Dziennikarzom trójki wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrowia na święta. Bo im więcej zdrowia na święta, tym mniej i pracy i więcej spokoju ja w święta będę miała. To Pozdrawiam życzymy. Serdecznie. Pozdrawiam również za 12 minut, godzina 13. Michał Ogórek, publicysta. Posłuchajmy. Niestety, ja nie jestem optymistą. Kiedy widziałem te wszystkie demonstracje, które się odbywają właśnie pod dekoracjami świątecznymi w Sejmie, to te posiedzenia jakieś pokątne, które odbywają się pod choinkami właśnie, to te dekoracje wyglądają jakieś zupełnie absurdalne w porównaniu z tym, co się pod nimi dzieje. I coraz bardziej się boję, że to jest tylko taka dekoracja właśnie i za tym nic nie idzie. Ja myślę, że to wszystko powinno być autentyczne, prawda? Jeżeli my sobie w domu pojeścimy jakąś jemiołę czy choinkę ustawimy i bombki zapalimy to jest zupełnie co innego, bo to z potrzeby jakiejś wewnętrznej wypływa. Natomiast te dekoracje, które takie są efektowne teraz, prawda? Tak jakby trochę nawet się śmieją z tego, co się naprawdę dzieje w Polsce. I pamiętam, jest bardzo przykre, takie święta jeszcze właśnie z okresu Stanów, gdzie nie było żadnego światełka, ale to się jakoś bardziej rymowało, dlatego, że nic nie udawane było wtedy, a teraz jest za dużo udawania po prostu. Nie przypisywam tego nawet jakiejś komercjalizacji świąt, tylko właśnie z takiemu upublicznieniu, zupełnie niepotrzebnemu. 11 minut do 13. Panie Marku, jeszcze Pan, halo? Kłaniam się, Marek Brzęsowie, z tej Witam strony. Pana. Na sam koniec już audycji chciałbym taką przykrą albo ku przestrodze kiedy yy, zwrócić uwagę, mianowicie ilość sympatycznego, mikołajowego ho, ho, ho występującego w reklamach. Jak e, słucham bloków reklamowych teraz w tym okresie jest bardzo szczególnym dla nas wszystkich. To wszystkie czy... zaczynają się od ho ho ho, tak? Tak. Kupuj, kupuj, kupuj, a gdzieś tam jedna się tylko przewijała daj coś od siebie. I to mi się bardzo spodobało. Pozdrawiam pana, dziękuję. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Ponownie wraz z nami ksiądz profesor Witold Kawecki. Witam księdza. Witam serdecznie. I Piotr Bukartyk, Bart, jak powiedziałem, poeta, pieśniarz. Witam ponownie. Witam. Dzień dobry. Czy święta będą czasem świętego spokoju? W to wierzy 55% internautów trójkowych. 45% nie ma tej wiary w sobie. Piotr Bukartyk, tak przeglądam te swoje notatki różne, zakupowe głównie, nie wiem czy pan wie, co najczęściej od świętego Mikołaja otrzymują dzieci w Polsce? Słodycze, powiedziałbym, że słodycze Owszem, tak. są no w czołówce, ale na pierwszym wszystko. miejscu, co ciekawe, klocki Po prostu klocki Świetnie, Przy... bardzo dobrze Przy czym... Dlaczego dobrze? Bo rozwijają, tak? Bo rozwijają, tak W czołówce nie ma żołnierzy, może i dobrze, choć ja nie obraziłbym się Przyznam, gdybym dostał ołowiane żołnierzyki Zwłaszcza, hmm. że kiedyś miałem jednego, ale miał urwaną nogę i karabin Widocznie to. rzeczono z wibułki. Był... Oha, tak, to z bajki. Widocznie to był żołnierz praktyk. Tak. Pan już po zakupach, po Nie, realizacji wszystkich czas... obowiązków? Przez ten czas przeturlałem się z Ursynowa, jestem po drugiej stronie Wisły przy bazarku na Szembeka i za chwilę wbiję się w tłum. Ksiądz profesor również z nami, ksiądz profesor Witold Kawecki. Proszę księdza, często by słyszę od wiernych, wierzymy w Boga i wtedy przyznam, że czasem mam ochotę zadać pytanie, a czy Bóg również w nas wierzy? Bóg wierzy mocno w nas, myślę bardziej niż my czasem w Niego. I dlatego, że wierzy w człowieka, to też zrobił to, co zrobił. Te święta Bożego Narodzenia, nie zapominajmy, są świętami boskości, ale i człowieczeństwa. Bo Bóg staje się człowiekiem, rzecz niebywała, stał się jednym z nas. I o tym warto pamiętać. Dlatego te święta są świętami człowieczeństwa i takim chyba refleksją nad tym, jaka jest kondycja człowieka dzisiaj. Tu Państwo bardzo szeroko omawiali dzisiaj i cieszyłem się z tych wypowiedzi. One są prawie, że kompletne, Chciałbym tylko za dużo pewnie deklaratywności w nas, za mało jakby postaw, nie? Trzeba by było to wcielić w życie, stawać się uczciwszym, lepszym, dobrym człowiekiem no i tak po, po, podumać nad tym, kim jestem w ogóle, a tak y, myślę, y, panie redaktorze, że mm. jedno słowo mogłoby zrobić furorę dzisiaj wśród świata polityków i ludzi na co dzień. Mianowicie? Empatia, empatia. Zdolność wczuwania, już tłumaczę, wczuwania się w osobę drugą, w drugiego człowieka, w jego myślenie, w jego zachowanie. Jakby nam to życie osłodziło trochę. Jak gdybyśmy nie ze własnej pozycji występowali, czy skakali sobie do gardeł, ale zaczęli myśleć też jak druga strona pojmuje. No tej empatii, te empatii z pewnością nam brakuje, jest deficyt tej empatii. Ponadto słuchacze narzekają, przynajmniej piszący dzisiaj, dzwoniący na, na to, że zatracamy się w różnych sprawach zapominając po co są te święta. Stąd być może moje pytanie, ten ludzki entuzjazm przed świętami nie jest troszkę podejrzany? No jest ogromny, to prawda, ale ja bym tutaj nie robił problemu. Każdy ma na swoją miarę, mam nadzieję, jeśli się kieruje głosem swoim, sumienia, pewnego dobra, dobra swoich bliskich, to chyba wie, gdzie jest granica, której przekraczać nie powinien, a przynajmniej powinien ją wiedzieć właśnie w swoim człowieczeństwie. No a dla wierzących jest tu łatwiej, bo mają jakiś dekalog, mają też miłość Boga, mają sakramenty, które ich wzmacniają, więc dla wierzących to odnalezienie tej właściwej ścieżki, by nie zasadzie jest jeszcze łatwiejsze, ale i tych niewierzących, inaczej wierzących. Nie pozbawiałbym z możliwości świętowania tego, tej kondycji ludzkiej człowieczeństwa na ten czas Bożego narodzenia, bo to są też święta wielkiego człowieczeństwa. Ksiądz profesor Witold Kawecki, wcześniej Piotr Bukartyk. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego dobrego na święta, a my proszę państwa usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa ostatnia świąteczna licytacja. Program trzeci Polskiego Radia.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 Thank you. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone'a SE 16GB z czterocalowym wyświetlaczem Retina, za jedyne 1949 zł, oszczędzasz 150 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl Odkryj moc świątecznych okazji w Intermarsze. Kawa rozpuszczalna Jakobs, 200 gramów, tylko 17,99. Filety śledziowe Alamatia z Polarika, 800 gramów, jedynie 5,99. Tak jak chcesz jest w Intermarsze. Dobra Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowe boksy na święta piosenki kabaretu starszych panów od A do Z powtórka z rozrywki Jonasz Kofta, Kofta Jonasz Krzysztof Komeda-Trzciński w Polskim Radiu Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów Wojciech Młynarski, Prawie Całość Marek Grechuta, Koncerty Podaruj Muzykę z Klasą Płyty do kupienia w salonach sieci Empik na empik.com i sklep Polskie Radio.pl oraz w innych sklepach muzycznych. Ho, ho, ho, W krainie prezentów Smyka świąteczne rabaty! Reniferki, lećmy prędko po prezenty! Do 40% rabatu na wybrane zabawki w Smyku. Oferta ważna do 24 grudnia. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Roman! Co? Zwariowałeś? Piłujesz. Te dolne gałęzie tylko. Będzie więcej miejsca na prezenty. Zrób miejsce na prezenty i pędź do Media Expert, bo dzisiaj od 18 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Setki prezentów w sensacyjnie niskich cenach. Media Expert. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Aromatyczna kawa Lawaca. Jedyne 13,77 za 250 gramów. A Coca-Cola tylko 3,95 za 2,25 litra. Przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 grudnia. Minęła 13. Romuald Wójcik zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja prosi o pomoc w schwytaniu domniemanego zamachowca z Berlina. Policjanci z Katowic rozbili grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. Przestępcy m.in. udawali stróżów prawa. Także przedświąteczne zakupy w sieci coraz popularniejsze i to nie tylko wśród młodych wynika z ostatnich badań. Niemiecka Policja prosi Polaków o pomoc w odnalezieniu tunazyjczyka, Anisa Amriego, podejrzewanego o udział w zamachu w Berlinie. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z niemiecką policją, dyżurnym Komendy Głównej Polskiej Policji lub z najbliższą jednostką pod numerem 997, ewentualnie 112. Za pomoc w ujęciu domniemanego zamachowca jest nagroda, 100 tysięcy euro. Okazało się, że N Amrim w przeszłości interesowały się nie tylko niemieckie, ale też amerykańskie służby specjalne. Więcej o tym z Berlina Wojciech Szymański Amerykański dziennik New York Times podał, że tunezyjczyk był na liście osób objętych zakazem wstępu na pokład samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna miał bowiem szukać w internecie instrukcji budowy bomb, a także kontaktować się z przedstawicielami tak państwa islamskiego. W ten sposób ściągnął na siebie uwagę amerykańskich służb. 24-letni Anis Amri poszukiwany jest w Niemczech i Europie. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono 100 tysięcy euro nagrody. Tymczasem w samym Berlinie życie wraca do normy. Dziś ponownie otwarto jarmar Bożonarodzeniowy, na którym doszło do ataku. Został on jednak otoczony betonowymi zaporami, które mają uniemożliwić wjazd większych samochodów. W poniedziałkowym zamachu zginęło 12 osób, a prawie 50 zostało rannych. Jedna z ofiar śmiertelnych to polski kierowca ciężarówki, którego pojazd wykorzystano do ataku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Polsce o wspólne patrole policji i żandarmerii wojskowej wnioskował do premier minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Żandarmaria razem z polską policją patroluje force kolejowe, lotniska, centra handlowe, metro warszawskie. Chodzi o bezpieczeństwo. Ja zwracam się do wszystkich państwa. Jeżeli zauważycie, że dzieje się coś złego, proszę zgłaszać takie sygnały do patroli. Minister Błaszczak poinformował też o usunięciu specjalnego ogrodzenia przed Sejmem. Jest tam też mniej policjantów. Barierki postawiono, gdy protestujący działacze KOT uniemożliwiali posłom wejście do Sejmu i wyjście z budynku. Żeby uchronić wszystkich, którzy poruszają się po Warszawie przed niebezpieczeństwem, barierki zostały postawione. Okazało się, że ta manifestacja skończyła się klapą, frekwencyjną klapą. Nie przyszli ludzie na tą manifestację. Kiedy wczoraj skończyły się obrady Senatu, zapadła decyzja o tym, żeby zdjąć barierki. Nie są potrzebne. W sprawie wydarzeń przed Sejmem 16 i 17 grudnia śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Funkcjonariusze Katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępczą, która działała na terenie całego kraju. Zatrzymano ośmiu członków gangu, który trudnił się wymuszeniami, oszustwami i innymi przestępstwami metodą na policjanta. O szczegółach Dorota Stabik. W ręce funkcjonariuszy wpadł również lider grupy. Zabezpieczono broń, kamizelki policyjne i odznaki, które służyły mężczyznom do popełniania przestępstw. Członkowie grupy, która miała ściśle określoną strukturę, typowali osoby majętne lub osoby, które w przeszłości miały konflikt z prawem. Następnie na podstawie sfałszowanych postanowień o przeszukaniu miejsca zamieszkania wkraczali do mieszkań lub innych obiektów i podawali się za funkcjonariuszy policji lub służby celnej. Fałszywi funkcjonariusze zabezpieczali przede wszystkim gotówkę od kil kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. Członkowie grupy podczas swoich działań byli bardzo brutalni. Jeśli ofiara zorientowała się, że ma do czynienia z fałszywym funkcjonariuszem, krępowali ją kajdankami, bili i grozili bronią, zmuszając do wydania pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Na świąteczne zakupy coraz mniej czasu, najgorętszym miejscem powoli staje się kuchnia. Specjaliści, którzy akurat nie zajmują się lepieniem pierogów i patroszeniem karpia, mogą już analizować trendy zakupowe rodaków. W tym coraz popularniejszych zakupów w sieci. I tu ciekawostka, to nie tylko sposób na znalezienie prezentu przez młodych ludzi, mówi Marek Molicki z badającej rynek internetowy formy doradczej Gemius. Z jednej strony mamy więcej użytkowników, znacznie młodszych niż w poprzednich latach, bo też młodzi użytkownicy coraz częściej mają po prostu dostęp do narzędzi, którymi mogą płacić, typu karty kredytowe. Ale też jest tak, że coraz starsi zaczynają robić zakupy w internecie. Coraz popularniejsze będą zakupy dokonywane przez smartfony. Ten trend zaczyna być coraz bardziej widoczny, że tak zwany e commerce staje się coraz bardziej popularny. Z analiz wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się odzież i elektronika. Polacy przekonują się generalnie do tej formy zakupów. Wzrasta zaufanie do sposobów płatności, a samo kupowanie online stało się już czymś zupełnie naturalnym. To był serwis Trójki. Pogodnie, na północy więcej chmur, na Pomorzu przelotno opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a nawet marznącej mrzawki. Nad morzem silny wiatr. W Tarnowie 0 stopni, w Przemyślu, Sopocie i Suwałkach 1, w Płocku, Toruniu i Gorzowie 2, w Pile 3, a w Legnicy 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Nawigator Trójki. Informacje o warunkach drogowych, utrudnieniach i objazdach. Z nami dojadą Państwo bezpiecznie do celu. 3-kilometrowy korek przywiezie do Warszawy od Garwolina. Do kolejowej nr 1 w okolicach Siewieża miał miejsce wypadek. Pisa, który miasta przy jeździe na Witamina jest niestety nieprzyjemny. Proszę nas słuchać w sobotę od 9 do 14. Dwie minuty przed każdą pełną godziną. Życzymy szerokiej drogi. Partnerem programu jest PZU. PZU. Z myślą o bezpieczeństwie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, robiąc zakupy w Mediamarkt, otrzymasz od nas świąteczny papier do pakowania prezentów. Szczegóły u sprzedawcy. Mediamarkt.pl Proliwer. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. Proliwer wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol Suplement diety proliwer to prawdziwa kumulacja korzyści Święta zaczynają się w kuchni Stąd biorą się te wszystkie smaki, na które czekamy co roku. Jak świeży indyk, wyborny, soczysty, idealny na świąteczny obiad. Już teraz w Lidlu tylko za 9,99 za kilogram. Tak, jedynie 9,99. A do tego Coca-Cola 2 litry już teraz. Jedynie 3,30 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Tylko 3,30. Lidle, Co tydzień coś nowego. Wczoraj był udany wieczór, a dziś kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Odkryj fantastyczne pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz zapachy marek Hugo Boss, i w Saint Laurent, DKNY i wielu innych w wyjątkowo niskich cenach. Szczegóły w perfumeriach Sephora i na sefora.pl Roman, Co? Zwariowałeś! Choinkę piłujesz! Te dolne gałęzie tylko. Będzie więcej miejsca na prezenty.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 Chciałoby się zrymować i się my witamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj. My to znaczy Akademia Rozrywki. Zofia Kruszewska audycję realizuje. Darek Pieróg czuwa nad całością. Redaktor Artur Andrus rymuje. To no, tak, próbuję, a redaktor Grzeszczyk poinformowała Państwa o tym, kto na pokładzie dzisiejszej audycji. I zaczniemy proszę Państwa od zaproszenia. To jest zaproszenie trochę na dzisiejszy wieczór, trochę na Wigilię i trochę do tego, żeby zajrzeć jeszcze i zorientować się, czy w dobrych sklepach muzycznych na pewno jeszcze jest ta płyta i może jeszcze pod choinką powinna się znaleźć. Akademia Rozrywki gospodarzu, domowy szafarzu. Nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały. Dobrej z alembika i do niej piernika. Hej kolenda kolenda. Dobrej z alembika i do niej piernika. Hej kolenda kolenda. Chleba pytlowego i masła do niego. Każ stoły nakrywać i talerze zmywać. Każ dać obiad hojny, boś, pan Bogobojny, hej, kolenda kolenda. Kasz dać obiad hojny, boś, pan Bogobojny, hej, kolenda kolenda. Kaczka dorosła. Tu mięsa z wołu, z gęsi przy zjemy do Mospanie. I samber zajęcy, i do niego więcej. Ej kolenda kolenda, i samber zajęcy, i do niego więcej. Ej kolenda kolenda. Indyk do podlewy, Panie miłościwy, I to czarne proście, pomieści i to się. kasz upiec pieczonki, weźmiem do kieszonki. Hej kolenda, kolenda. Kasz, upiec pieczonki, weźmiem do kieszonki. Ej, kolenda, kolenda. No i między innymi takie rytmy są na tej płycie. Stanisława Celińska świątecznie. Taki tytuł nosi ta płyta. Kilkanaście kolęd, piosenek okołoświątecznych w różnych wersjach muzycznych. Są na przykład takie latynoskie wersje kolęd na tej płycie. A dlaczego ja Państwu powiedziałem, że zaprosimy na koncert trochę na dziś, trochę na Wigilię? Ponieważ ten koncert, koncert świąteczny Stanisławy Celi Celińskiego, odbędzie się dzisiaj w naszym studiu koncertowym przy Myśliwieckiej 357, ale będziemy go nagrywać, a Państwo w swoich domach usłyszą ten koncert właśnie w Wigilię. Jeśli ktoś chciałby do nas przyjść dzisiaj na dziewiętnastą, bardzo prosimy, proszę teraz zadzwonić, 22 i 7 trójek, tam czekają zaproszenia. No a wszystkich Państwa zapraszamy w Wigilię do radiodbiorników i świąteczne śpiewanie Stanisławy Celińskiej będzie można na naszej antenie usłyszeć. A Pan jak w domu śpiewa kolendy i, i, i wszystkie te Piosenki, przyśpiewki około świąteczne to też robi z takim przytupem, A takim wyżej. Staram się co jakiś czas zrobić. Takie Jee! bo to jest nasze tradycyjne. No nie wyszło mi to tak jak Stanisławie Celińskiej, prawda? Ale, no to, Ale tradycyjne no. w pana rodzinie, rozumiem. A w pani nie? Nie no, robi się przytupu? My się chyba powstrzymujemy. No to proszę zaprezentować jak przytup. Powstrzymujemy się. Ale y, jakiś przytup redaktor Grzeszczyk ma na pewno. To proszę zaprezentować własny przy, przytup. Tup, tup. O, no to rzeczywiście. Dużo energii w tych kolendach jest. Bo my mamy spokojne święta. Uh -huh. A nie wesołe. A to jedno nie przeczy drugiemu. No nie przeczy, ale jak wesołe, no to trzeba z przytupem. Nie, głośne. Roz... nie rozmawiajmy o swoich świętach, tylko rozmawiajmy o tym, o czym mieliśmy rozmawiać, do jakiej rozmowy zachęcić mieliśmy słuchaczy. Szanowni Państwo. Zapewne, jak Państwo teraz się poruszają jeszcze po różnych sklepach, miejscach, w których się kupuje prezenty, na przykład płytę Stanisławy Celińskiej świątecznie. Ale Pan to pięknie skojarzył. No oczywiście, no bo zależy mi na tym, żeby skojarzyć. To spotykają Państwo Mikołajów, aniołki też się kręcą. I czasami już mamy dość, bo dużo tych Mikołajów, dużo tych aniołków. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że tak, po pierwsze, to jest ich praca. Ciężka praca. Ciężka praca. Proszę szanować tę pracę. Poza tym e, taki aniołek czy Mikołaj też już może być zmęczony, bo to no, już od jakiegoś czasu chodzi po tych sklepach i zachęca. Ile można słodyczy rozdawać na przykład. Na przykład. I co zrobić proszę państwa, jak aniołkowi i Mikołajowi w tych ostatnich chwilach przed świętami pomóc jakoś? Bo oni tak w niektórych centrach handlowych to od połowy października. No więc właśnie, no więc to już można być troszkę zmęczonym. I postarajmy się stworzyć dzisiaj takie stowarzyszenie ochrony Mikołaja. I Śnieżynki. I Aniołka. I podpowiedzmy tym wszystkim aniołkom, Mikołajom, Śnieżynkom, podpowiedzmy sami od siebie, jak się zachowywać teraz ma taki Mikołaj w stosunku do nas, czym nas przekona jeszcze, bo to teoretycznie wszystko już kupione albo prawie kupione. jak To może tylko nas teoria. Przekona? No to właśnie, no to podpowiadajmy takim Mikołajom, a te, na te podpowiedzi liczymy, że państwo o tym napiszą, jak Mikołaj ma zachęca na przykład do kupowania jeszcze teraz jakichś rzeczy. Akademia.rozrywkimałpapolskieradio.pl A mamy też nadzieję, że efekt tego naszego spotkania będzie taki, że państwo dzisiaj spotykając Mikołaja, Śnieżynkę, Aniołka przytulą, pogłaszczą, powiedzą miłe słówko, że tak ciepło się zrobi Zabrodę Za brodę można pociągnąć. No Śnieżynkę nie bardzo. To zależy. Są śnieżynki z brodami? No nie widział pan. No nie widziałem. Żyć trzeba. Mhm. No, to proszę państwa, Stowarzyszenie Ochrony Mikołaja dzisiaj w Akademii Rozrywki, zwłaszcza, że za jakiś czas ci Mikołajowie, te śnieżynki będą miały na przykład takie oto odprawy, jak ta przedstawiona przez Tomasza Jachimka. Posezonowa odprawa świętych Mikołajów z elementami taktyki na przyszłość. Drogie święte Mikołaje, generalnie... Było dobrze, ale nie idealnie. Dlaczego w przeciętym supermarkecie było nas dwóch, góra trzech? Przecież Mikołajów powinno być pięćdziesiąt na sklep. Z każdej supermarketowej uliczki powinien wybiegać święty Mikołaj. Na każdym stoisku i przy każdej półce ryby, perfumy, kółka, zębate, przerzutki do rowerów, pasta do podłogi. Tam zawsze powinien stać jeden Mikołaj i zachęca zachęcać i przypominać, że święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmawia Mikołajowi, nie ma serca. I dlaczego tak mało grany jest utwór Jingle Bells? To ma być jechane na okrągło, nie 12 razy, nie 15 razy dziennie. Kawałek trwa 3 minuty. Doba ma 1440 minut, wychodzi 480 razy dziennie. Proponuję limit 400, żeby się nie przejadło. A kiedy słychać Jingle Bells, Mikołaj powinien zachęcać i przypominać. Zachęcać i przypominać, że święta i że trzeba Mikołajowi nie odmówią. Kto odmawia Mikołajowi, nie ma serca. Więcej, dlaczego sezon zaczął się tak późno? Pierwsze Mikołaje, i to nieśmiało, pojawiły się na ulicach miast w połowie października. Dwa i pół miesiąca przed godziną zero. Teraz będzie inaczej. Od lipca będziemy zachęcać, zachęcać i przypominać, że niedługo święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca pójdziemy jeszcze dalej. Wykurzy się z Wielkanocy skurczy byka zająca i będziemy wszechobecni przez cały rok. Z każdej święconki, ba! Z każdego jaja ma uderzać maskotka świętego Mikołaja. Podczas śmigusa dyngusa panny będą polewane przez świętych Mikołajów. Zającą zostawi się prima aprilis. Tak jest. Niech zające robią jaja. My się zajmiemy porządnymi świętami. Przed każdą Wielkanocą Mikołaje powinny zachęcać. Zachęcać i przypominać, że już niedługo święta i że trzeba. Mikołajowi nie odmówi mówią, kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca. To jest współczesny marketing. Nie ma miękkiej gry, nie ma miejsca na romantyzm. Jeśli się komuś nie podoba, może odejść. Chętnych nie brakuje. Każdy chciałby być Mikołajem i to z kilku powodów. Po pierwsze, wszyscy was lubią, po drugie, roznosicie prezenty, po trzecie wreszcie znacie adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek. Mikołajowi nie odmówią. Kto odmówi Mikołajowi, nie ma serca. Nieraz. Musi poczuć całą swoją wartość A to tak się czyta Ile na nią facet wyda Miłość wyznać chcesz To mnie do sklepu bierz Kiedy ktoś mówi to By mu być najdroższą spośród wszystkich To się nie wzbraniamy Drogie być nie unikamy Proszę bardzo płaci Jeśli cię stać Brelam futrodiadem Porsche I tak dobrze jest Bo kobieta ma Każdy z nich jest tylko figurantem Wtedy się przydaje, kiedy nam prezenty daje Wtedy nawet jest wśród wszystkich ich the best. Bez dwóch zdań, proszę pani, nie ma co tu kombinować Czemu on woli pracować i się domem nie zajmować? On to w genach ma, że wart jest ile da Brylant futro diadem Porsche i tak Julia Mikołajczak. To tutaj o doborze piosenki zadecydowała i treść piosenki, i nazwisko artystki, można powiedzieć. Oczywiście kojarzy się jak najbardziej. Najlepiej byłoby też spytać, bo państwo, mam nadzieję, sami podpowiedzą, tak intuicyjnie albo z doświadczeń, jak pomagać Mikołaja, Mikołajowi w tej, w tym najgorętszym okresie. radio.pl Przypominam ten adres, ale najlepiej by było też zapytać kogoś, kto ma takie doświadczenia. Był Mikołajem, nie wiem, był Śnieżyn, na przykład był... To traumatyczne może być. No, może być, no, ale Niektórzy też nie musi. nawet pewnie nie chcą o tym mówić. No, podejrzewam, że mogą nie chcieć, ale może ktoś taki się do nas odezwie. radio.pl może podpowie właśnie, czego oczekuje taki Mikołaj w takich sytuacjach. Czy Śnieżynka. Pan Tomas napisał, kiedy taki przedświąteczny ktoś Coś wręcza, trzeba mu ulżyć i odebrać. Ulotkę wsunąć dyskretnie do kieszeni, a czekoladki do buzi. Nie wiem jak ulotka, ale z, drugim, z drugą częścią to ja się zgadzam i to nawet bym poszerzyła dalej poza świętami. Mhm. Od stycznia do grudnia. I tylko proszę uważać Ale te właśnie... Ale strony styczeń, luty i tak dalej, a nie, że grudzień, styczeń. Od stycznia do grudnia. Przepraszam, Pro... musiałam doprecyzować. Mhm. Proszę, <laughs> proszę tylko uważać na to, żeby nie pomylić właśnie, żeby, żeby nie, czekolad... do buzi. No, to... czekoladki do kieszeni, a ulotka do buzi. Też tak można przez pomyłkę w tym ferworze. Chociaż to chyba zależy od tego, na jakiego Mikołaja akurat trafimy. Ja ostatnio trafiłam na Mikołaja, który w takim stroju, godnym stroju świętego Mikołaja, w okolicach jakichś domów handlowych grał na saksofonie. I dosy, trochę, czas, trochę zajęło mi, zanim zrozumiałam, co on gra, bo to była taka dżyzująca wersja. My, pierwsza brygada, strzelecka mhm. gromada. Tak też można na święta. Można łączyć po prostu różne święta, klimaty i patriotycznie taki Mikołaj. Przecież Mikołaj jest biało-czerwony, proszę zwrócić uwagę. Czyli to jak najbardziej jest wskazane. No, no dobrze, pompon No siwo, pana, no siwo czerwony, bo siwa broda. No ale to jednak się, jednak się jakoś komponuje. Także tutaj jak najbardziej ale na miejscu. Jakby był czerwono-biały, to już zupełnie inny patriotyzm. Tak, to trzeba by było z innego kraju sięgnąć po repertuar. Jeszcze pan Robert napisał do nas Chcąc nieść pomoc aniołkowi, można zostać jego skrzydłowym i naganiać mu klientów. Jak jeszcze można pomóc? Diabli wiedzą. No. Być może, że to trzeba by było sięgnąć tam. To co pan ma do powiedzenia na ten temat? Na temat diabłów? Nie, no jeżeli diabli wiedzą, to ja od razu do źródła słucham pana. No i jaki aniołeczek się znalazł. Jak to się potrafi tutaj naprawdę zachować, żeby atmosferę świąteczną wprowadzić. Dobrze, proszę odpowiedzieć na zagadkę, którą pani teraz zadam, dobrze? Mm, ja muszę. Tak, na jaką literę ma Mikołaj to, co, w czym są prezenty one? To, co w czym są prezenty one? Tak. Na to jaką co w czym ma są nie, nie, e, Saszetka Mhm. W mi Mikołaj prezenty nosi. No może być i na W Tak jest. Krzysztof Substa i Katarzyna Garłukiewicz. Język polski. Od A do Z. Lekcja 28. W. Litera W służy najczęściej do udawania wyścigów samochodowych. W... Poza tym W mówimy do grupy ludzi, jeżeli z każdym jesteśmy na ty. Podwójne W oznacza, że coś jest wyżej wymienione, a potrójne W stosujemy pisząc adres strony internetowej. Poczwórnego W używają do adresu strony internetowej osoby bardzo kompulsywne. Natomiast www, www oznacza wyżej wymienioną stronę www. Jeżeli W znajduje się obok siebie więcej niż pięć razy, oznacza, że ktoś zasnął na klawiaturze. I tu ciekawostka: W w alfabecie jest prawie ostatnie, a na klawiaturze drugie. Prawie wszystkie warzywa, może z wyjątkiem oberżyny i salsefii, kończą się również na W. Szczaw, marchew, rzodkiew, driakiew, prókiew, burakiew. Litery W używamy też na końcu, kiedy chcemy powiedzieć, że coś lub ktoś jest jakiś, ale nie do końca. Na przykład grubawy, zielonkawy, głodnawy, smętnawy, Ciekawy, ciekawy to znaczy cieknący, ale nie do końca. Poza tym kulawy, czyli ktoś, kto jest kul, cool, ale nie do końca, bo akurat złamał nogę. No i jeszcze kujawy, morawy, zaparzacz do kawy. Litera W występuje w wielu dowcipnych pożekadłach ludowych. Na przykład, jak się wala wali, nikt jej nie wywali. Poza tym, W możemy spotkać często w dawnych poradach gospodarskich. Wywęszywszy wesz w wywarze z wywiecznika wywabioną, wiedz, że wiercą się lub wieją wnet kolejne wszy za oną. W porzekadłach przemytniczych również często spotykamy W oto przykład kto nie wwozi, nie wywozi oraz w toastach służb specjalnych wywiad, wywiad. Poza tym W to symbol Wolframu, wata, węzła, godziny rozpoczęcia powstania, wtorku, Volkswagena, zachodniego wiatru, którego powiew zresztą też imitujemy literą V. No i oczywiście W pomaga nam w wyrażaniu miłości. V... Ta piosenka w części dłużej składa z prostych się wynurzeń, co traktują o radości, jaką sprawia śnieg ludności. Wysłuchanie tej piosenki nie narazi Was na męki. Kiedy pada śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg śnieg śnieg, śnieg. kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, miliony sens, mój radosny śpiew przeje jak piec, mój radosny śpiew, zwala śmiech, kiedy pada śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg Kiedy pada śnieg, to nawet stróż Tę radosną pieśń powtarza już Tę radosną pieśń, a ustach miesz, Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek prószy Lecz nie bądź smutny stróżu, gdyż Gdyż, gdyż Choć pensja jest nieduża, do góry kuszy. W poniżu zawsze idzie wyższy. Śnieg, śnieg, kiedy, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg Kiedy pada śnieg, to nawet mi Ciepło w nogi jest, pośmiu skrzyki Ciepło w nogi jest, po Wszystkich rozgrzewa Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg Ciepło bloki jest, bo wszystkich rozgrzewa. muszą być dzwoneczki. Kiedy pada śnieg, to traperzy z Wisły, a dokładniej w opisie na płycie pojawia się zespół Bałwany, bo oni przyjmowali różne nazwy w przypadku każdej z piosenek, którą na tej, na tej płycie śpiewali. Akademia.rozrywki małpa.polskieradio.pl Państwo piszą do nas... W zasadzie to się tutaj ten temat tak dwutorowo poprowadził, że z jednej mhm. strony rozmawiamy o tym, jak Mikołaj może nas zachęcać, taki Mikołaj, który ma trudne życie w okolicach 24 dnia grudnia, ze względu na to, że on musi nas zachęcić do wzięcia ulotki, do wstąpienia do jakiegoś sklepu, do zakupienia słodycza i, tak dalej, i tak dalej. więc jak on ma nas zachęcać, a z drugiej strony jak my możemy mu ułatwić to trudne życie. I z takich około świątecznych właśnie opowieści od pana Szymona, a mój wujek Marian przewidział ze 40 lat temu to, co pan Jachimek zaproponował jakiś czas temu w monologu, który słyszeliśmy na antenie. Bo na Wielkanoc... Cichcem włożył cukrowego Mikołaja do koszyka ze święconką. I gdy mama w kościele zdjęła ozdobną serwetkę z koszyka, wyskoczył Mikołaj. Zapoczątkowało to tradycję wkładania do koszyków wielkanocnych nieadekwatnych produktów. W zeszłym roku dałem siostrze popcorn do mikrofalówki. No to po pierwsze mamy dwie tragiczne sytuacje. Mikołaj zjadł zająca. Ale to w różnym kierunku może iść. zając drugie... może zjeść Mikołaja, prawda? To w zależności od tego, jaka pora roku, oczywiście. A po drugie, skąd wziąć tyle produktów dziwnych do koszyka? i produktów dziwnych to jest pod dostatkiem, proszę pani. Wystarczy pójść do pierwszego, lepszego sklepu i teraz przed świętami produktów dziwnych, co nie miara. Mnie w tym liście e, zacytowanym przez panią od pana Szymona e, zaintrygowało sformułowanie e, cichcem. Yeah. <laughs> I uważam, że to jest ważna rzecz też, żeby na przykład troszkę ciszy dać Mikołajowi, Śnieżynce, bo przecież my tam wchodzimy do takiego miejsca handlu na Moment, godzinę... przepraszam, ale ja muszę w tym momencie... Pan proponuje na święta zadedykować minutę ciszy dla Mikołaja? Nie nie, nie, nie, nie, nie. Ja proponuję... Ja pani nie przerywałem. Ja proponuję, żeby taki Mikołaj, który stoi 8 godzin w takim centrum handlowym, cały czas słucha tych dzwoneczków, e, e, jingle bellsów, e, chrystmasów, żeby dać mu trochę ciszy. Żeby przyjść na przykład, stanąć koło niego i mu tak na łóżko tylko coś poszeptać miłego. Ale jak się szepcze, to już nie ma ciszy. No to prawie ciszę. To zacząć od szeptu, a potem pójść w stronę ciszy. I, I tak patrzeć w oczy i się nie odzywać, to dziwne. Nie, To nie jest wcale dziwne. Moim zdaniem to może być chwila relaksu dla I takiego Ja bym uciekała Mikołaja. na miejscu Mikołaja, jakby taki cichy do mnie podszedł, taki cicho, ciemny, cicho świąteczny. A jakby podszedł do pani taki Mikołaj, który by nic nie mówił, niczego nie proponował, tylko tak w oczy patrzył? Szanowni państwo, mamy dla państwa parę prezentów. Ze względu na to, że za chwilę na naszej antenie pojawi się kabaret Jurki, to bardzo chcielibyśmy zaproponować najnowszą płytę DVD kabaretu Jurki zatytułowaną Album Rodzinny. To bardzo świąteczny tytuł, nie ukrywajmy. Za chwilę będziemy mieli z rodzinami do czynienia no przez weekend. No i będziemy mieli do czynienia. Będziemy tak. mieli. Pozdrawiamy <głos> wszystkie rodziny. Jeżeli chcieliby państwo jeszcze włożyć pod choinkę, bo to może akurat zdążymy taką płytę kabaretu Jurki, to proszę dzwonić 22,7 trójek. No zachowała się pani jak Mikołaja, albo nawet jak Śnieżynka. Bo ja chyba mam to we krwi. Mhm. Śnieżynkę. Mikołaja nie mam we krwi. Kabaret Jurki przedstawia Cyryl i Barbara. Cyrylu? Tak, Barbaro? Mniemam, że jeśli cię o coś zapytam, to odpowiesz. Też tak mniemam. Jak oceniasz mą urodę? Czy to pytanie nie jest aby podchwytliwe? Oczywiście, że jest. Więc uchylam się od odpowiedzi. Nalegam. Bronię się. Musisz. Jak oceniasz mą urodę? Jest adekwatna. Czy mógłbyś uściślić? Wolałbym nie. Ale czy ja ci się podobam? Ogólnie rzecz ujmując, tak. Dziękuję. Za co, Barbaro? Za komplement. To nie był komplement, ale proszę. Jesteś zadowolona? Niemalże. Czy w takim razie możliwe będzie? Tak, Cyrylu. Więc zasłonię żaluzję. Koniec. grupa Kostka Cukru, piosenki Barbary Stenki i Ryszarda Leoszewskiego od jakiegoś czasu pojawiają się na naszej antenie. Chyba najsłynniejsza z tych, które zawitały na naszej antenie to protest song chomika i parę dni temu dowiedziałem się od Ryszarda Leoszewskiego, że Kostka Cukru wydała swoją płytę i proszę bardzo dzisiaj dotarła ta płyta do nas tutaj na Myśliwiecką, to natychmiast już jedną z piosenek z płyty Kostki Cukru dzielimy się z Państwem Szczecińska Grupa Artystyczna Kostka Cukru i ta piosenka nosiła tytuł Slow Life. Panie redaktorze, tak? mogę zaproponować eksperyment? Proszę. Ale taki na żywym organizmie. Ale musi być na moim? No, no nie mam tutaj w zasięgu wzroku żadnego innego żywego. Twój jeszcze pani ma. Jak ja mogę siebie widzieć? Proszę spojrzeć na przykład tam w szybę, tam się pani redaktor odbija w tej szybie. Nie mogę, bo muszę pilnować mikrofonu. To tak, chciałam od razu powiedzieć, że przygotowałam się jeszcze bardziej na dzisiejszą audycję i tutaj przyniosłam taki suwenir dla pana redaktora. To jest broda, broda dostosowana do nałożenia na uszy z wąsami. Broda świętego Mikołaja z jasnego filcu, proszę bardzo. Może pan przymierzać, czy leży tak jak powinna. Czy to nie jest wulgarne sformułowanie jasny filc? Nie, no wąsy w drugą stronę, panie redaktorze. No ja wiem, jak w drugą wąsy. A, a skąd przecież... pani wie, jak wąsy? No bo tak wygląda, jakby pan je zjadał w tej no. chwili. No i co? No i teraz, z doświadczeniami dzisiejszej audycji, ale przez okulary, przez uh -huh. okulary i na ucho, uh -huh. proszę iść na korytarz, kiedy uh -huh. będzie trwała powtórka z rozrywki i proszę sprawdzić, ile osób się do pana przytuli. Proszę zachęcać, tak jak... W no, mogliśmy wywnioskować z dzisiejszej Akademii Rozrywki i proszę się przytulać. I zobaczymy statystycznie, ile osób będzie chciało pana, no nazwijmy to prosto, z mostu dotknąć. I co, mam wyniki tego eksperymentu przedstawić zaraz po powrocie z powtórki, z rozrywki? Czy pani Fok. słyszy, jak się mówi przez takie wąsy? Święty Mikołaj, to, to nie ma to tamto, trzeba Ale ponosić konsekwencje. Święty Mikołaj ma wąsy, zdaje się, nad brodą, a pani mi je umieściła tak, że ja je mam dokładnie na ustach. Bo ja umieszczałam na oko, na oko ma pan dokładnie na ustach. Na oko wąsów w ogóle nie. nie nie powinno się umieszczać, bo to jeszcze gorzej wygląda niż na ustach. Nie ma pan wąsów, nie może się pan wypowiadać. To co? Za mniej więcej 22 minuty będzie godzina 14. A jeszcze mamy, oczywiście, bo to za 22 minuty będzie godzina 14, czyli prawdziwe wiadomości u nas. No to teraz jeszcze zmanipulowane przez Łukasza Szweda. Miał miał! Norweskie Ministerstwo Sportu poinformowało, że od nowego roku podczas dekoracji medalowych nie będą grane hymny zwycięzców, ponieważ mogłoby to zostać źle odebrane przez zawodników, którzy nie znaleźli się na podium. Zamiast tego wszyscy wysłuchają składanki utworów muzyki ludowej w wykonaniu chóru staruszek. Miau, miau. Trwa blokada stołówki przez grupę starszaków w przedszkolu w Korniszonowicach Opolskich. Dzieci zablokowały wszystkie wejścia oraz kuchnie. Protestują przeciwko wprowadzonemu przez władze placówki zakazowi wstępu dla obnośnych sprzedawców batonów. Przed przedszkolem zgromadziły się muchomorki, grzybki i krasnoludki, które wraz z paniami uniemożliwiają innym przedszkolakom wejście lub opuszczenie budynku. Na miejscu jest już policja, stary piastun i superniania. Miau, miau. Nowe prawo zabrania lepienia bałwanów, przypominających znane postacie polityki. W ostatnim czasie stało się bowiem bardzo modne stawianie sobie śnieżnego polityka w ogródku i obrzucanie go resztkami. Wraz z pierwszymi opadami śniegu w Polskę ruszą dzielnicowi, którzy ocenią czy dany bałwan podobny jest do polityka, czy też jest na odwrót. Miał miał! Centra wielkich europejskich miast dotknęła plaga fałszywych świętych Mikołajów. W Warszawie, Paryżu, Londynie i Żyrardowie przebierańcy zaczepiają przechodniów, proponując im podrabiane obuwie sportowe. Podobno najtańsze Adidasy ma Mikołaj Gliwic, który działa przy Placu Krakowskim od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych. Miau, miau. Pan redaktor poszedł się przytulać na korytarzu, a na dzisiaj Andrzej Zakrzewski w powtórce z rozrywki przygotował monolog Marka Motasa, kolejną kartkę z pamiętnika Młodej Lekarki, którą zaprezentują Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Jeździecie od A do D. Wielokrotnie z ust niejednego da się usłyszeć na molnie przyjacielską do imentu Radę. Rób tak, a tak, przecież pieniądze leżą na ulicy, ale kurczę nigdy taki gagatek nie powie ci na jakiej to ulicy te pieniądze zalegają. A jakby tak wziął cię pod ramię i po przyjacielsku pokazał na planie miasta, o, to jest tutaj to byś dopiero z człowieku z radości podskoczył wielokrotnie w zwycięskim tańcu Gabriela. Głos się dosłownie jeży w gardle, gdy pomyślisz bracie, że jeden ma bardzo dużo, a drugi niezrozumiale mało w tej ziemskiej poczekalni do wieczności, nim do naszych drzwi zapuka samotność, wsączając w nas powoli toksynę biedy. Dlatego czasami niejednokrotnie zdarza mi się nagminnie wymodlić sporadycznie na kolanach upragnione stanowiska, a to prezesa jakiejś spółki bądź holdingu zbożowego lub choćby prezesurę jakiegoś banku, w którego radzi nadzorczej, no przypadkowo jest moja żona. I nie będę się rozwodził, czy Michał Anioł miał skrzydła, bo nie był to samolot, ale zapytać może, ktoś arogancko arogancko zminął zatroskanego sępa. No i co? Wymodliłeś to stanowisko? I co z tego masz? Doda z fałszywą troską na ptasiej twarzy. Ano, najpierw rzeczywiście nic z tego nie mam. Niby wszystko po staremu. W domu dużo miejsca na człowieka, bezprzymiotnikowa żona, dzieci, jeszcze dzieci, a nie mali spadkobiercy Wszystko niby normalnie, ale do pierwszej wypłaty Pod koniec miesiąca wszakże przychodzi taki moment, który Powoduje purpurowe gałki żrenicowe Torby pod oczami Zaburzenia równowagi, nadmierną potliwość Dłoni, omamy słuchowe Za uszami, kiedy te całe apalarze Trzeba w końcu przeliczyć Żeby nie ucapić się do koziego roga Jak syzyf pod termopilami Przy liczeniu wypłaty wymagana jest Bezprzykładna pedanteria I skrupulatna systematyczność no początkowo wszystko jest proste Setki układam na setki 200 na 200, no ale problem się zaczyna Mortkami w dół, czy mordkami do góry I już trach z zmarchen Na spoconym czole Patrzysz na te kupę forsy, a to dopiero początek Najważniejszy jednak jest porządek Na stole żadnych zbytecznych rzeczy, które jego są Książki, won Zdjęcie żony na komodę Też będzie widać Haftowana serweta, co ma cztery rogi Won, dzieci, co zmieniły się w doraźnie uczciwych szkrabów Won, trzymy od stołu. Jedyne, co może stać na stole, to komórczak na czuwaniu. No i jak nazwać te góry Worsy, Monte nie Nieważne, tu stół ping-pongowy byłby za mały i trach ci dwie zmarchy koło ociów. No ale liczyć trzeba. Banknoty już przeliczone, układamy w cegły i zawijamy gumką recepturką. Czyli Liczymy gumka recepturka, cegła ciach. Liczymy gumka recepturka Cegiełek nam przybywa, oko się raduje, opuszczki palców spuchnięte, a tyle jeszcze liczenia. Kurczę, a może by tak maszynkę liczarkę? Brońcie, panie Boże, ważnie jest bezpośredni kontakt z banknotem. Jeden, dwa, trzy polizać palce, poślinić, atakować kubki smakowe, potęgować wrażenie wzrok cieszyć, wchłaniać ciałem tę aurę, dotykać i doraźnić słuch szelestem liczyć kapuchę bodźcowo nieważne, że to już trzecia doba okna zasłonić kocami, widok za oknem rozprasza, wyskoczyć na chwilę, zmienić bieliznę, przemyć zmęczoną twarz napić się wody, przywołać bliską osobę, niechby i żonę, by mimo szaleńczego wyczerpania cieszyć się wspólnie kapitałem zdobytym uczciwą pracą, na Głowę przykładać lód, którego mamy w lodówce Jak forsy na stole Liczyć, bawiąc, bawiąc, zając Taki, Taki żart Ale licząc można bawić jednocześnie Organizując kwizy i gadule Słuchaj, Władysław Jagiełło kiedy się urodził? a to ten z pięćdziesiątki? Zapyta bezbrzeżnie wyczerpana żona. Skąd? Skucha, dawaj fanta. Ty, ty, a zobacz, ten Zygmunt to nie był taki stary. A ile może ważyć pięćset tysięcy w mieszkach pierwszych? Ty, tobie głupoty w głowie, a do następnej wypłaty zostały już zaledwie trzy dni. Za chwilę następna wypłata. Układaj nasze cegły na paletach. Jak skończę pojutrze, przyjadę widłakiem i poukładamy to w pryzmę. To biegusiem, biegusiem, ciach, ciach, ciach, bo czas to pieniądz. Zbudziłem się, śniłem, że z wielką forsą wylądowałem na pięknej, bezludnej wyspie Ale dziwna rzecz, mój pobyt na niej nic nie zmienił Wyspa w dalszym ciągu była bezludna A tak, swoją drogą, czas to pieniądz? No to dlaczego ci, co mają tak dużo pieniędzy, mają tak mało czasu? Zapytam? Wunki złotów i ruble, dolary, liry, pesety Wiely, dinary dzwonią szeleszczą cały czas, to wy nas macie, a nie my was. Rube, dolary, weselny, dinary dzwonią szeleszczą cały czas, to wy nas macie, a nie my was. Będąc młodą lekarką o szerokim wachlarzu diagnostyki, Przedraz do mnie pacjent, skrajnie wycieńczony. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy mogę się osunąć na leżankę? Niech się pan osuwa na zdrowie, ale musi się pan przedtem zezuć, bo nie mam na pranie. Sprawdziwą ulgą. Zezuwa się. Mam albowiem świeży żylak, wylew krwionośny do oka, przypuklinę oraz wypadnięty dysk. Ho, ho, ho, A gdzież się pan tego nabawił? Zara opowiem. Otóż pan prezydent przed świętami zafundował nam wety. Znaczy charytatywne słodycze i bakanalie pod choinkiem, tak? Skądże znowu wety ustawodawcze. Jedno mundurowe, a drugie seksualne. I co? I opozycja Skubana, co ja gadam, i koalicja Skubana chciała je obalić. No to my się skrzyknęli, żeby je podtrzymać. My? Znaczy kto? Opozycja. Uj, coś z twarzy, to pan mi przypomina koalicję. I owszem, ale poprzednio, a teraz jestem opozycja. Aha. A dlaczegoście chcieli podtrzymać wetu mundurowe? No jak? Przecież to nasz lektorat. Za mundurem partia sznurem. Przecież to oni nam pomagali przez 45 lat gnoić opozycję. Chyba koalicję. Koalicję to teraz, przedtem opozycję. Aha. A dlaczegoście podpierali wetu seksualne? A po to, żeby zażyć koalicję Mańką i wbić w nią klina. Koalicję? To pan jest w końcu kto? Jak to kto? Opozycja aktualna, a koalicja była. Była, jest i będzie. Otóż to. No więc my się zaparli, zawali i raz. I zaczęli podtrzymywać. A pani doktor wie, jakie to te dwa raz są ciężkie? Bo domyślam się. Cięższe niż szlanga na mistrzostwa środkowej Europy. Więc wyskoczył ją żyrak, przypuklina, dysk, a oko krwią zalało. O, to. Mm. A i tak byśmy nie dali rady, gdyby nam z znów nie pomogła opozycja. Opozycja? Twór, co ja gadam. Koalicja. Cholera, wszystko mię się pomieszało. Właśnie widzę. No, to przystępujemy do obdukcji. Słusznie. I raz. Zręcznie. Wepłam pacjentowi nazad dysk i przypuklinę. E, e, e. Zeszyłam to gutem, Podwiązałam żylaka. A z oka spuściłam krew do kuwety. I uszczelniłam wacikiem. I już po wszystkim. E, merci, merci. Rewanżuje się naszym opozycyjnym. Bóg zapłać i z nowymi siłami idę podtrzymać prezydenckie wety. Bo przypuszczam, że ich teraz będzie jak napraw. Żegnam wylewnie. I tak jednym prostym zabiegiem medycznym przywróciłam Denatowi pożądaną sprawność. Chwileczkę. Ale czy ja przypadkiem nie zrobiłam przez to koło pióra naszej opozycji? Znaczy, chciałam powiedzieć koalicji, zaraz, koalicji czy opo, czy e do usłyszenia. W noc Bożego Narodzenia, gdy świat cały spał jak suseł, zacna stara ciotka Gienia zapierała się do guseł. Siadywała pod choinką Butelczynę miała w ręku Pociągała sobie winko I wróżyła z różnych dźwięków Ja co cztery latka miałem A więc jeszcze byłem głupek Z przerażeniem siadywałem U ciocinych zasnych stópek Gdy w obórce u sąsiada Zaryczała Nagle krowa, ciotka Gienia, tak powiada Pewnie umrze Maciaszkowa. A gdy znowu pies zawyje Ciotka inną mówi bajkę O krupczatko się upije I dreptaka działnie majchrem Zaś gdy spadł ze ściany obraz Ciotka Gienia wkrzykło rany Znowu będzie kiepska kobra albo pomór na barany Wystraszony chciałem trzmychnąć Patrzę jak tu wyjść po cichu Aż tu pech Musiałem kichnąć Ciotka zaś wnet wróży z kichu Gdy wyrośniesz duży, duży To jak wykazują kusła Z których ci ciotunia wróży Będziesz śpiewał różne głupstwa Zaczniesz śpiewać je już w szkole A w późniejszym życia stadium Będziesz biedny z tym atole śpiewał te głupoty w radiu. Tu wrzasnąłem jak szalony i ze strachu chłop za dźwierze. Choć w niejakie zabobony nie wierzyłem i nie wierzę. Andrzej Grotowski i piosenka z tekstem Andrzeja Waligurskiego kończy powtórkę z rozrywki. Przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Czy ja już mogę tę brodę zdjąć? Bo... Nie, tak pięknie pan wygląda. niech pan zostanie. I co? Nie. Fajnie się przytulało. Ile osób się przytuliło? Muszę to zdjąć, bo to, to jest broda, która wpływa na dykcję o, i na czytelność przekazu. I teraz, proszę, teraz mogę panią poinformować, że przytuliło się do mnie 328 osób. No chyba nie ma tyle na obiekcie. Jest, To tyle pan jeszcze obiegł tutaj do tak, Grykoli Oczywiście, w tym sześciu technikach. Dwie realizatorki, 12 dziennikarzy, dwie panie z bufetu, dwoje członków zarządu i 304 nieznane mi osoby. Do no niektórych nie powinien się pan przyznawać. Nie, do wszystkich powinienem się przyznawać, bo okazywanie sobie uczuć przed świętami to jest to, na czym wszystkim nam powinno zależeć. I jeszcze raz do Państwa apelujemy: jak dzisiaj ruszycie, gdzieś jeszcze po jakiejś zakupy spotkacie Mikołaja, śnieżynkę przytulić i czekoladkę przytul w buzie. Mikołajowi? Śnieżynce też, nawet śnieżynce bardziej. Właśnie, proszę może wziąć ze sobą jakieś słodycze, może będzie miło, jak to Mikołaj dostanie słodycza, a niekoniecznie tylko będzie się czekało, że on wręczy. No to jeszcze proszę Państwa na zakończenie tego przedświątecznego y, spotkania naszego z życzeniami wesołych świąt oczywiście. Tak, gorącymi. A Panie redaktorze, przepraszam, bo ja jeszcze muszę Pana zapytać, a nikt Pana nie kopnął? A dlaczego miał mnie ktoś kopnąć? No nie wiem, podszedł ktoś, nie są, pana, bo się spocisz. To są pani doświadczenia przedświąteczne. Dzisiaj hmm. na zakończenie jeszcze dwa teksty Andrzeja Poniedzielskiego. Pierwszy wyrecytuje sam autor, drugi zaśpiewa Przemysław Branny. Do usłyszenia, wesołych świąt. Do usłyszenia, wesołych. Zaraz narodzi się Pan Jezus. Dziś, kiedy spojrzesz na kościoły, te bazyliki, te katedry, na morzu grzechu jak okręty... To prawie nie do uwierzenia, że zaczynali od stajenki. Stajenka, wiadomo, rzecz święta, ale to nie był nadmetraż i wraz uklękli w adoracji. Pastuszki, a przy nich królowie. Kwarcowy stożek feudalizmu przecięła rysa demokracji. To fajnie, jak tak wszyscy równi przy żłobku wraz się ustawili. Osioł, pastuszek, baran, władza. To wtedy ładnie wyglądało, a dzisiaj łatwo się pomylić. Pociemniał blask i moc truchleje radio nadaje o pokoju, znak to, że musi idą święty. Kiermasz dobroci i nastroju. Niebieski panie, dyrektorze, Nim się pojawi pierwsze danie, Na wigilijnym białym stole Znajdziesz doroczne moje podanie. Zamień mój żal na bal, na bal, A sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia Zmiany liter Dla mnie to życie Być może po mnie Pozostanie Tak popularne dziś Niewiele nie jest tak trudno trafić z życiem między UNESCO a skup butelek. Więc nie ma sensu, ni powodu, abym cię prosił o ratunek. To tylko moje małe sprawy ty masz na głowie ten gatunek. Zamień mój żal nawal, nawal, a sny pozamieniaj na dni. Dla Ciebie to kwestia, zmiany lider, dla mnie to życie. Niebieski Panie,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 Mój żal na bal, na bal, a na syny pozamieniaj na dni. Dla Ciebie to kwestia, zmiany liter, dla mnie to... Autopromocja. Branże przyszłości, sektor kosmiczny, druk 3D rozwijają się dynamicznie. A co czeka tradycyjny przemysł? Czy państwowe wsparcie może być atrakcyjne dla inwestorów? I dlaczego innowacja nie jedno ma imię? Więcej o tych zagadnieniach dziś w audycji zapraszamy do trójki między 16 a 19. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Autopromocja. Zapraszamy.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 Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia album „Kolendy” chór dziecięcy Agaty Steczkowskiej. Świąteczna atmosfera, piękne dźwięki, szczerość przekazu. Nagrana przez dzieci, dla dzieci. Płyta „Kolendy” chór dziecięcy Agaty Steczkowskiej. Do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Poleca Polskie Radio Dzieciom. Kochamy polskie święta, bo czy są z barszczem, czy z grzybową, gwarne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy, to są najpiękniejsze, bo wyjątkowe jak żadne inne. A w Lidlu na święta mamy to, co najlepsze. Bo już teraz pierś z gęsi wolnogotowana rzeźnik. Tylko 25,90 za kilogram. 25,90. A policzki wołowe wolno gotowane rzeźnik. Jedynie 22,90 za kilogram. 22,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym pracownikom i ich rodzinom, naszym kontrahentom oraz przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia w każdej dziedzinie życia. Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.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 Romuald Wójcik zapraszam na serwis trójki. Inauguracja programu Mieszkanie Plus przy Jana Kazimierza 2 w Białej Podlaskiej. Przez, mie przez miesiąc w swej stronie, na swojej stronie internetowej telewizja ZDF przepraszać małego więźnia za określenie polskie obozy zagłady. Zaostrzone środki bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii po zamachu w Berlinie. Program Mieszkanie Plus zainaugurowano w Białej Podlaskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że już ćwierć wieku temu myślano o podobnym programie w Polsce. Zwrócił uwagę, że własne mieszkanie to warunek normalnego życia. To jest, można powiedzieć, warunek wolności. Ktoś, kto nie ma mieszkania i nie ma szans na mieszkanie, nie jest człowiekiem wolnym. Ale nie jest człowiekiem wolnym także ten, kto mieszkanie otrzymuje, ale musi zaciągnąć ogromny kredyt. I ten program który jest dzisiaj uruchamiany, ma tą wolność Polakom zwrócić. W Urzędzie Miasta Biała Podlaska podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach programu Mieszkanie Plus na placu budowy przy ulicy Jana Kazimierza 2 symbolicznie wbito łopatę. Prawo starania się o lokale z programu Mieszkanie Plus będą mieć wszyscy. W rządowym programie preferowane będą jednak rodziny wielodzietne i o niskich dochodach. Za użycie sformułowania "polskie obozy zagłady, sąd apelacyjny w Krakowie nakazał telewizji ZDF przeproszenie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery. Przeprosiny mają być przez miesiąc publikowane na głównej stronie internetowej niemieckiego nadawcy. 95-letni Karol Tendera pozwał stację za naruszenie swoich dóbr osobistych. Sąd okręgowy w kwietniu uznał, że zostały one naruszone, ale telewizja już dwukrotnie przeprosiła byłego więźnia. Zdaniem Karola Tendery przeprosiny były niesatysfakcjonujące, dlatego złożył apelację. Sędzia Jerzy Bez stwierdził, że powodowi należą się przeprosiny. Zawarte w zapowiedzi filmowej określenie polskie obozy Zagłady Majdanek i Auschwitz musiało dotykać powodu jako jednostki, który jako więzień przebywał właśnie w jednym z tych obozów koncentracyjnych zlokalizowanych w okresie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Powód, który na własnej skórze przyszedł przez gehennę obozy w Auschwitz może czuć się obrażony tego typu sformułowaniem, bo przez takie określenie z ofiary staje się sprawcą. Karol Tendera oprócz przeprosin domagał się sądowego zakazu używania fałszywego sformułowania Polskiej Obozy Zagłady. Sąd uznał to roszczenie za nieuzasadnione. Powoływanie się, że na gminie, na tej Niemiec używa się sformułowań polskie Obozy Zagłady to jest też generalizacja, która jest nieuprawniona, bo należy koncentrować się na podstawie pozwanego. Stąd żądanie jest bezzasadne. Byłego więźnia oburzyła zapowiedź filmu umieszczona na stronie internetowej CDF w 2013 roku, w której użyto określenia polskie obozy zagłady. W reakcji na zamachy w stolicy Niemiec także Brytyjczycy wprowadzili zaostrzone środki bezpieczeństwa. Jest więcej policyjnych patroli, a w wielu miejscach ustawiono bariery mające zapobiegać zamachom dokonywanym przy pomocy pojazdów, jak w Nicei i Berlinie. W Londynie zmieniono system zabezpieczeń podczas zmiany warty przed pałacem Buckingham. Na czas przemarszu gwardii z koszar do pałacu zamykano dotąd ulice etapami. Od wczoraj wprowadzono nowe zasady, zamykając na prawie dwie godziny wszystkie cztery ulice zbiegające się na placu przed pałacem Buckingham. Scotland Yard wyjaśnia, że planowano to już od trzech miesięcy, ale zmiany przyspieszono po zamachu w Berlinie. Zaostrzone środki bezpieczeństwa towarzyszą świątecznym jarmarkom. Krytykowana początkowo obecność policjantów z bronią maszynową w Leeds czy Manchesterze stała się teraz normą wszędzie. W wielu miastach tak dobrano teren festynów by nie można do nich było łatwo dojechać samochodem. W Londynie jeden znajduje się nad Tamizą, inny w ogrodzonym żeliwnym płotem Hyde Parku. W Birmingham jarmark frankfurcki umieszczono na placu przed ratuszem, na który nie ma wjazdu i trzeba nań wejść po schodach. Środki bezpieczeństwa podjęto nawet w katedrze w Canterbury, gdzie obok żłóbka stanęli uzbrojeni policjanci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Reformie kurii rzymskiej poświęcił papież Franciszek przemówienie podczas tradycyjnej audiencji przedświątecznej dla swoich najbliższych współpracowników. Uprzedził, że podjęta przez niego od początku pontyfikatu jej przebudowa jest dogłębnym nawróceniem osobistym wszystkich zatrudnionych. Franciszek podkreślił, że reforma nie jest celem samym w sobie, lecz procesem wzrostu, a przede wszystkim nawrócenia. Jej celem nie jest upiększenie kurii. Nie należy w niej widzieć liftingu, makijażu czy operacji plastycznej, by usunąć zmarszczki. Tym bardziej, że Kościół nie powinien obawiać się zmarszczek, lecz plam. Papież przyznał, że jego reforma napotyka na trudności, na opór niektórych w dobrej lub złej wierze, jawny bądź ukryty, będący czasem wy. Tworem wypaczonych umysłów i diabelskiego podszeptu. Papież Franciszek wymienił kryteria reformy, którymi są m.in. racjonalność, nowoczesność, pomocniczość i profesjonalizm, zapewniając, że w kurii rzymskiej zerwie się ostatecznie z praktyką promoveatur ut amoveatur awansowania kogoś, ażeby się go pozbyć. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl Do końca dnia na północy pochmurno, na pomorzu przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami marznącej mrzawki. Nad morzem silny wiatr, od 0 do 4 stopni. W nocy i jutro też pochmurno, na północy deszcz, na południu i w centrum marznąca mrzawka, nad ranem od minus 6 do plus 2 stopni. W piątek w Augustowie 0, w Warszawie i Krakowie 1, a w Koszelinie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 15 grudnia tego roku w krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbył się koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia wytwórni Mystic. Uroczystość zakończył występ Grzegorza Turnała. Retransmisja tego występu w trójce 25 grudnia od 19. Zapraszam. Piotr Mec. Autopromocja Zapraszamy do reklamy I co? To my mieliśmy grać Już w media czułam, że tak będzie Rodzice, wszystko im wolne. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz w Mediamarkt, kupując iPhone'a SE 16 GB, z czterocalowym wyświetlaczem Retina, za jedyne 1949 zł, oszczędzasz 150 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po czterech dniach. Desmoxan i już nie palisz Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cetyz na 1,5 kapsułki twarde przeciwskazania na drażliwość jakąkolwiek substancji nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytuj serca lub uderzań mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią Afrofarm. Agencja muzyczna polskiego radia poleca płyty. Jan Bo. Kawa i Sira, Ira, my Mietek Szcześniak, nierówni Stanisława Celińska, atramentowa Grażyna Szapołowska, kochaj mnie Warius Manx, 25 Live Otul się muzyką w te święta Płyty do kupienia w salonach sieci Empik na empik.com i sklep Radio.PL oraz w innych sklepach muzycznych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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest osiem minut po 14. W tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. 15 lat temu, 22 grudnia 2001 roku była sobota. Zabrałem ze sobą całą porcję piosenek z dzwoneczkami dwa dni przed Wigilią. Chciałem tak ładnie to wszystko poukładać. Zacząłem grać o dziewiątej. Między dziewiątą a dziesiątą zadzwonił Jerzy Tolak z wiadomością, że Grzegorz Ciechowski nie żyje. Wreszcie popsu popsuło mi się wszystko w tej, wtedy w tej audycji. Proszę pamiętać, że to 15 lat temu, to nie mieliśmy całej bazy muzycznej. Każdy przynosił swoje płyty ze sobą. 15 lat minęło, nawet nie wiem kiedy. Przyznaję się do winy obywatel GC na początek. Dzisiaj 22 grudnia. Gdyby żyli, mieliby dzisiaj urodziny bracia Robin i Maurice Gibb. Christmas trees were tall We used to love While others used to play Don't ask me why The time has passed us by Someone else moved in From far away Now we are tall Christmas trees are small And you don't ask The time of day But you and I Our love will never die Because you cry Come first The apple tree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 Christmas trees are small And you don't ask To tan the day But you and I Our love will never die But guess you cry Come first to May, and I was small Christmas trees went hard. Do, do, do, do, do, do, do, do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far Barry zaśpiewał piosenkę dla braci. Mam zdjęcie z Robinem Gibem. Był kiedyś naszym gościem tutaj na Myśliwieckiej. Zrobiłem sobie, chyba mam dwa zdjęcia. Wtedy Robin miał rozmawiać na antenie z Piotrem. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, bo czas wszystko jakoś zaciera w pamięci. To chyba jedna z najładniejszych, a raczej moich ulubionych piosenek świątecznych, która nie ma w tytule żadnego sygnału, że piosenka jest świąteczna i dlatego pewnie pojawia się rzadziej o tej porze roku. O tym, że kiedy byliśmy dziećmi, choinki wydawały nam się ogromne, a teraz jest odwrotnie. My jesteśmy duzi, a choinki są coraz mniejsze. No właśnie taka jedna mała stanęła tutaj. Jak nic, to Baszka przyniosła tę choinkę chyba na Wigilię już. Czas upływa. Ścieżki Czasu. is changing now you're part of a crowd they're laughing at something when the music's loud a girl comes towards you you once used to know you reach out your hand but you're all alone And those time passages i know you're in there you're just out of sight Passages, ścieżki czasu o tym, że przyszedł koniec grudnia. No właśnie, kilka dni temu były urodziny Alana Parsonsa i wtedy wspominałem, że Alan, genialny producent, współpracował z Beatlesami, Pink Floyd, no ale także z Alem Stewartem. Wyjrzałem dzisiaj rano przez okno i pomyślałem, że to jest dobry dzień, żeby przypomnieć tę piosenkę. Well, it sure is chilly out tonight. Yeah, but it sure is warm by this fire. I really can't stand. But baby, it's cold outside. Just like my mother ice. will start to worry. beautiful what's your hurry And mother will be pacing the floor. I listen to the fireplace so really I'd beautiful please don't hurry Maybe just to have a dream board. put some records on while the I a baby is bad out there Say, what's in this no capture me had out there I wish I knew your how eyes are like starlight now. Rain. Your hair looks well ah. This welcome How lucky that you drop so in. Nice and warm Look out the window at that storm My door. sister will be suspicious Gosh, My brother will be there at the Waves door Waves upon a tropical My shore My mind is Gosh, vicious. your lips are delicious Or maybe just a cigarette Come on, no, you don't. It's getting late. It's still early. It's only 11.30. 30. All right, well maybe just one more splash. I want a splash and a half. <laughs> 11.30 to chyba inna strefa czasowa, bo u nas dokładnie 14.30 to Dariusz Ruker i Sheryl Crow, a właśnie Dariusza były imieniny. Dariusz, wszystkiego najlepszego przy okazji. Inna strefa czasowa. Have you seen the old man? In the closed-down market, kicking up the papers with his worn-out shoes. In his eyes, you see no pride, and the loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me your lonely? And say for you that the sun don't shine Oh, let me take you by the hand And lead you through the streets of London I'll show you something To make you change your mind And have you seen the old girl? Walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So, how can you tell me you're lost?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 Cafe at a quarter past eleven, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup in each tea lesson, an and he wanders home alone. So, how can you tell me?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 We've seen the old man outside Seaman's mission Memory fading with the metal ribbons that he wears And in our winter city the rain cries a little pity For one more forgotten hero and a world that doesn't care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 To Ralf Machtel i za 25 minut będzie 15. Blues za 20 minut godzina 15 wczoraj musiałem napisać krótki tekstik na temat mojego podsumowania roku i to mnie sprowokowało do tego, żeby zacząć wspominać i pomyślałem sobie jak bardzo po tej francuskiej płycie zmienił się mój stosunek do tego, co robi Celine Dion. pense à ma carrière je suis une chanteuse populaire vous me voyez comme une déesse je suis une femme pas une princesse si je peux vous faire un aveu C'est quand je chante que je me sens mieux. Mais suis-je ce là C'est dangereux. Plus on donne, plus le monde en veut. Un jour, quand je serai trop las, je songerai. Pour vous laisser une trace, égravi à vie dans vos cœurs que de l'amour et du bonheur. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Quand je chante, c'est pour le public. Je M'entendre, quand je crie, c'est pour ma défał. Je m'aurais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir, et commenter, voir de quoi le reste du monde. Autour de moi, il y a la guerre La peur, la faim et la misère Je voudrais qu'on soit tous des frères C'est pour ça qu'on est sur la terre Je ne suis pas une chanteuse populaire ja 46 lat temu napisano do bieżanki Robiersa Lebua, śpiewali ją zresztą w Sopocie. A teraz na nowej płycie zaśpiewała, przypomniała Celine Dion o Moja koncertowa płyta roku przyleciała z Australii. Even though I should have taken photographs, something to rely on, sharper than a memory. Cause chemistry dictates them, they're not colored by emotion, they're colored by the shades of how things used to be. And nothing breaks their heart much more than looking at old photographs. When you can taste the moment And worse still If it's past They're gone now to the future But you still Can't deny them Like a song That's sung. And regret Is like A filter That comes All of your endeavors And once it on becomes a feature of your worse. works Cause what I feel Is that all of these things I own dear never be come more than vibrations in air What I feel is that all of these things I hold dear never be more than vibrations in air. Vibrations in air. Voices in the air, they echo in my head like radios. Scratchy frequencies and static in between words, and they're all on the wind now. But I bet I never told you I'm. Vibrations in it, What I feel is that all of these things I own did never be more than vibrations in it, What I. Fear Things I hold it'd never be Come more than vibrations in it Vibrations in it Vibrations, in it. vibrations in it. No to jest koncert, ale nie słychać publiczności. Bardzo się kulturalnie zachowywała. Live with the Sydney Symphony Orchestra, Josh Pike. Płyta nagrana na koncercie właśnie w Sydney Opera House. Pojawiła się w tym roku i to jest, myślę, moja ulubiona płyta koncertowa. 2016 roku, no bo jak potraktować płytę, która wyszła w 2016, ale koncerty odbyły się w 2014 roku. Zakończymy sobie fragmentem tej płyty, ale wcześniej chciałem przypomnieć, że jutro Piotr Baron będzie zachęcał państwa do oddania głosów na listę podczas LP3. Ja będę miał przyjemność poprowadzić kolejne notowanie listy jutro od 19 z minutami. Pewnie trochę później się zacznie, bo jutro ostatnia licytacja kubulkowa. Polecamy, a poza tym spotkam się z Państwem w sobotę rano w wigilijnym wydaniu Markomani już się cieszę. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, a teraz ten koncert z 2014. Kate Bush, miłego dnia.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 Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Odkryj fantastyczne pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz zapachy Marek Giorgio Armani, Lancôme, Jimmy Choo i wielu innych w wyjątkowo niskich cenach. Szczegóły w perfumeriach Sephora i na sefora.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca... Perfekt! Wyjątkowe albumy. Między innymi muzyka da, da, Dam, Niepokonani live 35 lat. Perfect Live 1995! Płyty zespołu Perfect do kupienia w salonach sieci Empik na Empik.com i sklep polskie radio.pl oraz w innych sklepach muzycznych.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 Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital edycja limitowana. Teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Czwartek, 22 grudnia jest 15. Justyna Mączkę. Krzysztof Zeblewski zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje z Niemiec o okolicznościach zamachu w Berlinie. Minister Sprawiedliwości zapowiada odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli sędziowie nie będą respektować wyroków w Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę odpowiedź Stowarzyszenia justicja. Posłowie PO i Nowoczesnej zostają na sali plenarnej Sejmu także w święta. Serwis Trójki zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących zamachu w Berlinie. Jak podają niemieckie media, na drzwiach ciężarówki użytej w ataku znaleziono odciki, odciski palców poszukiwanego Anisa Amriego. Jeden z dzienników podaje, że takie ślady były też na kierownicy Tira. Z kolei tygodnik Der Spiegel pisze, że 24-letni tunezyjczyk miał oferować islamistom swoje usługi jako zamachowiec samobójca. Jednak informacje, które miały niemieckie służby nie wystarczyły, żeby zatrzymać mężczyznę. Wiadomo, że przez kilka miesięcy tego roku był on obserwowany przez policję. Ani Samri od północy jest poszukiwany listem gończym w Niemczech i w innych krajach Europy. Policja niemiecka zwróciła się z apelem do Polaków o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu tunezyjczyka, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. My ze swojej strony przypominamy, że mężczyzna może być niebezpieczny i uzbrojony. Jest to mężczyzna w wieku 24 lat, obywatel Tunezji, wzrost 178 cm, jego waga to około 75 kg, ciemne włosy, brązowe oczy, biegle posługuje się językiem niemieckim. Za pomoc w odnalezieniu sprawcy tragedii niemieckie służby oferują 100 tysięcy euro nagrody. Przypomnijmy, w poniedziałek 40-tonowa ciężarówka wjechała w ludzi na świątecznym jarmarku w Berlinie. Zginęło 12 osób. Wśród ofiar jest polski kierowca, który przyjechał tirem do Niemiec. Prawdopodobnie został zastrzelony przez terrorysta. A Włosi poinformowali, że w zamachu zginęło, zginęła 31-letnia mieszkanka tego kraju. Potwierdziły to badania DNA. Do tej pory oficjalnie nie podano tożsamości zamordowanych osób. Odpowiedzialność dyscyplinarna może grozić sędziom, którzy nie podporządkują się wyrokom Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział to w radiowej jedynce minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro odniósł się w ten sposób do publicznej wypowiedzi prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Krystian Markiewicz pytany, czy będzie respektował wyroki Trybunału pod kierownictwem nowej prezes. Odpowiedział, że będzie to zależało od indywidualnej oceny okoliczności rozpatrywanej sprawy. Teraz stowarzyszenie odpowiada, że należy przeanalizować sytuację prawną w naszym kraju. Ksenia Maćczak. Stowarzyszenie Justitia, które zrzesza jedną trzecią polskich sędziów, chce w sprawie respektowania wyroków podjąć stosowną uchwałę. To dlatego, że jak mówi prezes stowarzyszenia, Krystian Markiewicz... Jako sędzia, jako prawnik nie mogę nad tym przejść od tak do porządku dziennego że ustawą e, zmienia się e, e, skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Państwo prawa polega na tym, że respektuje się orzeczenia i sądów, i Trybunałów. Dlatego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już zapowiedział, sędziom, którzy nie będą respektować wyroków, grożą konsekwencje. Odpowiedzialność dyscyplinarna i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Ale co do tego, że prawo musi być przestrzegane, prezes Krystian Markiewicz wątpliwości nie ma. Zgadzam się z panem ministrem Ziobro, że sędziowie muszą przestrzegać prawa, no problem polega na tym, że to prawo jest różnie pojmowane przez, przez wielu prawników. Dlatego sędziowie 30 stycznia chcą się spotkać, by porozmawiać o sytuacji prawnej naszego kraju. Organizatorem tego spotkania ma być Krajowa Rada Sądownictwa. Ksenia Maciczek, Polskie Radio. Część opozycji zamierza spędzić święta w Sejmie. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej chcą kontynuować okupację sejmowej sali obrad również w Wigilię i Boże Narodzenie. A w okupacji nie, nie zamierzają uczestniczyć posłowie z 15 ani PSL-u. Platforma zostaje w Sejmie do 11 stycznia. Taka decyzja zapadła dziś na posiedzeniu Zarządu Krajowego Partii. Podobnie będzie w przypadku posłów Nowoczesnej, deklaruje Ryszard Petru. Będziemy protestować do 11, przebywając na sali. Nie ma możliwości zawieszenia protestu na święta. Takie sugestie się pojawiają, bo chciałem wspomnieć, że jak wyjdziemy z tej sali, to nas na tą salę nie wpuszczą. Po prostu tak ten działa system, że opuszczenie sali oznacza zupełne zamknięcie i brak możliwości powrotu. Stąd też będziemy trwać na posterunku. Będziemy dzielili swoje obowiązki. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Tak, żeby każdy mógł chociaż przez chwilę być z najbliższymi, ale tutaj zawsze będzie duża grupa naszych posłów. Na pewno będziemy dla siebie bardzo życzliwi tego dnia. Nie ma potrzeby naszej obecności na sali plenarnej. Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronictwo Ludowe. Ja życzę wszystkim świąt spędzonych w rodzinie, również kolegom z opozycji i naprawdę, naprawdę chciałbym, żeby byli z rodzinami. Nowoczesnej IPO są na sali plenarnej od piątku. Politycy ustalili specjalne dyżury i zmieniają się co kilka godzin. I na koniec apel psychologów z Hiszpanii do rodziców o rozsądek podczas świątecznych zakupów. Ich zdaniem dzieci powinny dostać pod choinkę nie więcej niż cztery zabawki. Tymczasem, jak wynika z badań organizacji konsumenckich, w tym roku statystyczny Hiszpan wyda na prezenty średnio 250 euro, większość na prezenty dla dzieci. Według ekspertów to zbyt wiele, a niespełnienie wszystkich życzeń psychicznie wzmacnia dziecko. Kończymy serwis trójki na kolejny zapraszając o 16.00. W nocy na północy deszcz, poza tym możliwa marznąca mrzawka, minus 6 stopni na Podkarpaciu, minus 2 w centrum do plus 2 nad morzem. Jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w Augustowie 0 stopni, w Warszawie, w Lublinie, Katowicach i Krakowie 1, w Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 3, w Koszalinie plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci polskiego radia. W 7 minut po godzinie 15 Elżbieta Korczeńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Dziś temat, który rzadko się porusza. Problemów dorosłych dzieci alkoholików. O tym już za parę minut. Damn. Często na pozór świetnie sobie radzą w życiu, często odnoszą sukcesy zawodowe, mają dyplomy ukończenia, kilku kierunków studiów. Na pozór z przebojem, z uśmiechem idą przez świat, ale tak naprawdę to jest tylko maska. Po drugiej stronie są problemy, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić. Zapraszam do rozmowy o dorosłych dzieciach alkoholików, w skrócie DDA. Nieprzypadkowo za kilka dni święta. To wyjątkowo trudny czas dla takich osób. W studiu są już goście: Anna Seweryńska, psychoterapeutka, współzałożycielka stowarzyszenia Oddo, pani Małgorzata. Y Dorosłe Dziecko Alkoholika i pan Cezary Biernacki, prezes i współtwórca Stowarzyszenia Oddo. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od wyjaśnienia, kim tak naprawdę są DDA i czy rzeczywiście potrzebują pomocy. DDA to taki skrót, tak jak pani już powiedziała wcześniej, oznaczający dorosłe dziecko alkoholika. Czyli ktoś, kto już jest dorosły, a wzrastał w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie źródłem tej dysfunkcji był problem alkoholowy jednego, a czasem dwojga rodziców. E, a jak to się stało, że państwo tak bardzo zaangażowali się w pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików? To przez Anię. Ania <śmiech> opowie. No, przez To y, bardziej, ja miałam taką takie szczęście, można powiedzieć, w swojej zawodowej drodze, że właśnie na, na tej drodze stanęły takie osoby, same z siebie, przyszły i powiedziały, że szukają dla siebie pomocy. Pomocy fachowej, pomocy kierowanej specjalnie dla nich, ponieważ nie utożsamiały się ani z terapią dla uzależnionych, ani z terapią dla współuzależnionych. Były już dorosłe, więc też nie identyfikowały się z takimi wątkami socjoterapeutycznymi dla Osób, nieletnich i tak naprawdę szukały fachowej pomocy dla siebie. A czy to jest tak, że, że dorosło dzieci alkoholików, alkoholików często szukają pomocy, czy właściwie większości nie mają takiej wiedzy, że ta pomoc fachowa jest im potrzebna? To się bardzo zmieniło, bo jak ja właśnie spotkałam na swojej drodze te osoby, to wtedy przede wszystkim mówiły, że przychodzą, żeby pomóc swoim rodzicom. Ale to było 20 par lat temu. A w tej chwili, jak przychodzą młodzi do terapii, to już przychodzą dla siebie. Już jest zupełnie inna świadomość. Szukają pomocy, bo tak jak pani powiedziała w zapowiedzi, na pozór wszystko wygląda pięknie i cudownie, ale emocjonalnie w środku nie radzą sobie i szukają tej pomocy, ale niestety nie zawsze w, w miejscu, w którym mogliby taką pomoc, taką dokładnie z tym, co im jest, uzyskać. I szukają po różnych miejscach, co prawda jest coraz większa świadomość, tak jak Ania powiedziała przed chwilą, na temat czym jest DDA, czym jest ten syndrom, zespół tych nabytych cech, z czym to się łączy, z czego wynika i co z tym dalej można zrobić. Także jak gdzieś trafiają w różne miejsca i ktoś ich zdiagnozuje, no to wtedy celowo może ich odesłać właśnie na taką terapię, która może im pomóc. Pani Małgorzata, jak to było w pani przypadku? W moim przypadku doszło, w moim życiu doszło do takiego punktu, że e, zobaczyłam, że w moich relacjach coś się nie układa, że jest ciężko, że tracę ludzi, którzy teraz już wiem na pozór, wydawali mi się bliscy. I szukałam pomocy u psychologów, u psychiatrów, i tam zostałam skierowana właśnie do Stowarzyszenia ODDO, do, bo to już była taka ostatnia deska ratunku. Gdzieś tam kiedyś usłyszałam, że jest coś takiego jak syndrom DDA. I kiedy szukałam pomocy i potrzebowałam jej na już i nie było terminów nigdzie, przypomniałam sobie o tym, że istnieje coś takiego jak DDA i że być może tym jestem i że być może się uda. I zadzwoniłam do do takiego środka. Tam zostałam przyjęta od razu i skierowana do Oddo, ponieważ usłyszałam, że właśnie w stowarzyszeniu Oddo jest terapia dla młodych dorosłych dzieci alkoholików i że to będzie najlepsza droga dla mnie. I tak właśnie trafiłam na terapię. Powiedziała Pani, że być może Pani jest DDA, że się Pani zastanawiała, czyli Pani tak do końca sobie nie uświadamiała tego, że to Oj nie jest związane z jakimiś problemami osobistymi. Nie, nie, nie. Ostatnią rzeczą, jaką bym o siebie posądziła i swoich rodziców, to to, że mają poważny problem alkoholowy i że to się odbija na mnie. Raczej szukałam winy w sobie i w tym, że to jest coś w mojej głowie nie tak. A na ile był poważny problem alkoholowy Pani rodziców? To znaczy, to jest do końca nadal niewyjaśnione dla mnie, ponieważ z tego, co mi się wydaje, mój tata pije odkąd byłam dzieckiem, ale tego dokładnie nie pamiętam. A moja mama pije od 12 lat. Czyli ten problem cały czas trwa jeszcze. Tak, oczywiście. A proszę mi powiedzieć właściwie, co się kryje za tym szyldem Stowarzyszenie Oddo, bo może wyjaśnijmy to słuchaczom. <grym> e, ta nazwa od, do, y, pokazuje taką drogę, którą można przebyć, czyli od, jak to już wspominałem, od destruktu do konstruktu, czyli tak jak ten nasz program, o którym Małgosia przed chwilą powiedziała, czyli z dalekiej podróży, z tego, że ja nie wiem, co się ze mną dzieje, że ja myślę, że to jest przeze mnie, że to jest moja wina, że to coś ze mną jest nie tak, do takiej świadomości i do własnych kątów, czyli gdzieś, gdzie mogę właśnie w tej terapii zobaczyć, co jest moje, a czym zostałam obarczona przez rodziców i jakie miałam deficyty, i wybrać właśnie własną drogę, czyli iść do siebie. Nasz kolega redakcyjny wybrał się na spotkanie grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików. W samym spotkaniu nie uczestniczył, bo jest niedostępne dla osób postronnych, ale rozmawiał z jego uczestnikami, między innymi z panią Katarzyną. W jej rodzinie to tata pił, od 10 lat jest szeźwy, ale pani Katarzyna nie z ojcem i relacją do niego ma największy problem. Tak naprawdę... Tata jest jedną kwestią, ale w tym wszystkim największy problem mam z mamą, bo moja mama, dowiedziałam się tego podczas terapii, prawdopodobnie jest zazdrosna o mój kontakt z tatą, więc ja staram się stanąć na głowie, żeby jakoś jej zaimponować, a tak naprawdę nie uzyskuję tego, czego chcę, bo nigdy, nigdy tak naprawdę nie słyszę, że jest ze mnie dumna. Moja siostra jest tą, tą lepszą córką. A relacje z tatą? Tak naprawdę z tatą było tak, że on po prostu znikał, zawalał dużo rzeczy, ale nie... Nigdy mi nic złego nie zrobił. Ja od niego zawsze dostawałam bardzo dużo ciepła. Może też dlatego moja mama taki ma problem ze mną. Na czym to polega? Bycie DDA. To są te wszystkie mechanizmy. Ja jestem, no to jest mój drugi rok terapii, a ja ciągle odkrywam coś nowego. I widzę też, że nie wiem, zachowuję się tak jak moja mama na przykład, a bardzo mi się to nie podoba. Czepiam się wielu rzeczy, mam pretensje o nic też ciężko mi mówić ludziom, że jestem dumna, że ich podziwiam. Ciężko mi bardzo mówić o swoich uczuciach. Czyli w którymś momencie dociera do człowieka, że mam mnóstwo kompleksów i te kompleksy mają jedno źródło. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że jestem bardzo niepewna siebie, a byłam jeszcze bardziej. I to wszystko wynika z domu, bo zawsze słyszałam, że coś jest nie tak. I przed terapią zauważyłam, że ja funkcjonowałam jak taki robot, bo chciałam i na studiach być najlepsza i jak najwięcej wszystkiego i tutaj jeszcze milion zajęć poza, żeby tylko być zauważoną. Pamiętasz to, kiedy dotarło do ciebie, że trzeba coś z tym zrobić? Tak naprawdę to taka bardzo banalna rzecz, ale stwierdziłam, że chyba chciałabym stworzyć jakiś normalny związek, bo poznałam faceta i stwierdziłam, że, że nie chcę powtarzać tego, co wcześniej, bo, no bo tak naprawdę bycie DDA i te wszystkie mechanizmy, to też się przekłada na związki, to jest też bardzo duży problem. Co w twoim życiu zmieniła terapia? Nie wiem, czy mamy tyle czasu. To, że się teraz uśmiechasz, to jest na przykład wynik tej terapii? Tak, myślę, że tak. Terapia jest czymś ok okropnie ciężkim, bo no to jest terapia, to jest to nic przyjemnego. To jest jak obieranie cebuli, warstwa po warstwie? Tak, i dobieranie się w końcu do takich naprawdę ciężkich rzeczy. Ale widzę, że mimo naprawdę złych momentów, bo, bo były takie. Nawet niedawno taki miałam. To jest coś naprawdę wartościowego i nie wiem czemu tak późno tu przyszłam. <grych> to chodzi o to, że, żeby przeboleć jakąś stratę i że jednak ta moja mama nie będzie taka jak ja sobie wyobrażam i ona mnie nie zacznie nagle chwalić, bo, bo tak nie będzie. I to chodzi o to, żebym ja sobie zdała z tego sprawę i mogła decydować co ja chcę dalej. Teraz już rozmawiam coraz częściej ze sobą. I widzę, że robię wiele rzeczy dla siebie, że na wiele rzeczy mam wpływ jakąś taką poczułam swoją sprawczość teraz, że, że to jest moje życie i nawet jeśli robię jakieś błędy, no to trudno, ale, ale robię tak jak chcę. Z Katarzyną, uczestniczką terapii dla DDA rozmawiał Kuba Witkowski. A jak wygląda pomoc dla takich osób? No właśnie tak, jak powiedziała przed chwilą Kasia, że to jest bardzo ciężka praca. Bardzo trudne jest takie żegnanie się z pewną swoją taką nadzieją. My mówimy o iluzjach, tak? że mama czy tata są inni niż są naprawdę. To jest takie bardzo trudne dotykanie tego, że to właśnie rodzice, te najważniejsze osoby zostawiły, opuściły swoje dzieci. I To nie o to chodzi, że y, tak stereotypowo często kojarzymy y, tak, tak jakby drastycznie tą traumę, że nie wiadomo jaka przemoc, czy nie wiadomo co się musiało stać. Nie, to chodzi bardziej o to, że ci rodzice byli nieobecni emocjonalnie. Osoby uzależnione zajmują się swoim piciem, osoby współzależnione zajmują się kontrolowaniem picia swoich partnerów mm -hmm. czy partnerek. A osoby a dzieci uzależnione, są same. niepijące zajmują się swoim trzeźwieniem. Tak. To jest kolejny też taki no właśnie. właśnie mechanizm, który mm -hmm. też... Tak a, na dzieci wie, a dzieci same, są dalej same. pozostawione sobie. Tak, I tak jak no, Cezary często mówi, że samo się wychowują, że właściwie w wieku dwóch, trzech lat dostają jakby przyzwolenie na to, że świetnie, że się tak sama potrafi bawić. No, to jest z pozycji takiego e, świadomego dorosłego rodzica, to jest niedobra informacja, że dwulatek świetnie się bawi sam. Mhm. To Sami to, się najpierw świetnie tak. bawią, a później, jeżeli mają młodsze rodzeństwo, to rewelacyjnie wypełniają rolę tak. rodzica. W tym mhm. będą zamiast być po prostu siostrą, bratem, zajmują się. Normą w takich domach jest to, że sześciolatek y, czy tam siedmiolatek y, odbiera y, swoje młodsze rodzeństwo z przedszkola. Ja to mówię sama, nie, nie wierząc w to, że tak może być. No ale jest jeszcze grono pedagogiczne, o, o. które powinno zareagować w takich sytuacjach. Ale w moim może przypadku inny dokładnie temat. tak o, było. Właśnie. Ja odbierałam o, swojego brata z przedszkola, mając 6 lat. I nikt nie reagował ze szkoły? Nie, miałam strony... napisaną kartkę od mamy, no, że, że mogę mi... odebrać. Co prawda było to na jednym osiedlu, no ale odbierałam swojego trzyletniego brata z przedszkola. Hmm. Czy pani brat też poddał się takiej terapii? Nie. Niestety nie. Jeszcze nie. Nie wiem, jak będzie. Nie wiem, jak, jak się, na co się zdecyduje. W tym momencie nie, nie podejmuje kroków w kierunku rozpoczęcia terapii. To Kasia właśnie mówiła w tym materiale, który nagrała. Szkoda, że tak późno. Wtedy, kiedy była gotowa. Bo na tym to polega. To nie tak jest, że każdy, kto jest dorosłym dzieckiem alkoholika... Gdzieś sobie to wyczytaj, powie to jedyna na terapii. Pewne rzeczy się zaczynają dziać, tak, jak się coś w relacjach się zaczynało dziać, co z tymi związkami, bo to najczęściej jest. Ważne jest, że jakiś kryzys coś mm. takiego spowodowało, tak jak Ty, Małgosiu mówiłaś też, mm. tak, że zaczynam szukać pomocy, bo. Okazuje się, że jestem sama, że ludzie mnie opuszczają. Albo, że stracę za chwilę coś bardzo ważnego mm. dla mnie, bo to, tak jak mówiłaś o swoich relacjach z bliskimi, tak. czy Kasia mówiła o tym, żeby kolejnego związku nie stracić. Myślę, że to jest taki dobry sygnał i pokazuje też, że tak naprawdę to są właśnie zdrowe osoby. A syndrom jest tylko takim nałożonym, jakby można powiedzieć, takim nieswoim ubraniem sposobem na przystosowanie się do tego, co było destruktywne przez całe życie w rodzinie. Czynny jest nasz telefon, 22 i Rozmawiamy dziś o dorosłych dzieciach alkoholików, czyli DDA. Być może mają Państwo pytania do naszych gości, szefów Fundacji Oddo i też osoby, która ma takie doświadczenia na swoim koncie. Prosimy dzwonić, przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły małpa polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. They tried to make me go to rehab I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back, no Pana Piotra w domu nikt nie miał problemu z alkoholem, ale jak on sam mówi, w codziennym życiu ma podobny problem do tych, które mają dorosłe dzieci alkoholików. Też nie umie nawiązywać właściwych relacji z innymi ludźmi. Wszystko przez rodziców. Piotr od kiedy pamięta był zostawiony sam sobie, a mama i tata byli skupieni na swoich małżeńskich zawirowaniach. Takie osoby też do państwa trafiają na terapię. Posłuchajmy. Po prostu nie dostałem jako dziecko, tak dzisiaj na to patrzę, odpowiedniej ilości ciepła i miłości, jaką wtedy potrzebowałem. Bo właśnie na pierwszym planie były ich problemy, ich konflikty. Ale to były jakieś konkretne sytuacje, w których tych rodziców zabrakło? Tak, dlatego, że pamiętam wielokrotnie, jak po prostu siedziałem sam w domu jako małe dziecko, gdzie byłem zostawiony. No, byłem fizycznie sam, emocjonalnie i fizycznie. Ale to jest też tak metaforycznie, że oni byli obok, ale byli nieobecni, byli niedostępni emocjonalnie. Pamiętam, że ja przebiegałem i dostawałem nic i dostawałem nawet nie wiem, czy odpowiedź, może jakieś kiwnięcie głowy, może po prostu opieprz. Każdy człowiek ma jakieś kompleksy, ale rozumiem, że w Twoim przypadku i w przypadku osób z DDD te kompleksy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają w pewnych obszarach normalne życie. W moim przypadku tak właśnie było, że nie broniłem siebie w różnych sytuacjach, pozwalałem jakoś wchodzić na... No... Na swoje opinie, na swoje przekonania, nie bronić tego. Najbardziej to odczuwam w relacjach. Właśnie jak z kimś jestem wtedy, to jest największy problem. Jeżeli ktoś dla mnie ważny, na przykład partnerka albo przyjaciel, albo na przykład terapeuta, bo to też się zdarza, powie, że jesteś w porządku, że jesteś ok, no to, to już się zaczynają opory. Jeżeli właśnie się dotyka tych emocji, które ja tak na to patrzę, były skrzywdzone w dzieciństwie. I jak reagujesz? Chcę uciekać. To ja mam taki akurat odruch, że mi jest najbezpieczniej się wyłączyć. Natomiast dzisiaj nawet na terapii niewygodnie mi się tego słuchało, czułem się jakoś zawstydzony że jestem chwalą. To może brzmieć dziwacznie, ale czułem się właśnie zawstydzony i czułem się, że to jest e, nie w porządku, że ja ma też jakieś dobre strony. Był taki moment, kiedy uświadomiłeś sobie, że chcesz, żeby było inaczej? Takich impulsów było kilka. Pierwszy impuls pojawił się na początku związku, a drugi po jego zakończeniu, gdzie ja stwierdziłem, że kurczę, takie życie w ogóle nie jest dla mnie satysfakcjonujące, że ja bym chciał inaczej, ale nie jestem w stanie. I że ja nawet nie wiem, jak to zrobić, żeby być w stanie inaczej. Jak wygląda Twoja relacja z rodzicami teraz? Jest dużo zablokowanych uczuć. To jest tak, że ja sobie teraz na terapii jakieś rzeczy odkrywam, odkopuję i ja o tym pamiętam, jak z nimi rozmawiam i jest tak, że kusi mnie, żeby im to wyrzucić, ale też wiem, że to nie ma żadnego sensu, bo nie dostanę niczego satysfakcjonującego w zamian, bo dostanę albo wykręcanie się, albo jakieś zupełnie zbywające, Okej, okay, przepraszam na przykład, ale to, jest takie zupełnie, to są zupełnie puste słowa, to niczego nie daje. Więc w tym momencie ta relacja jest pełna takich ukrytych napięć w moim wypadku. Jak myślisz, czy w przyszłości będzie lepiej? Ja się będę czuł, jak będę w takim miejscu, jeżeli będę w stanie pomieścić obie wersje, że jest po mojemu, że ja uważam, że coś było niedobre dla mnie, że ja gdzieś zostałem skrzywdzony, a też żeby umieć mimo wszystko się komunikować z rodzicami, biorąc pod uwagę, że okej, okay, oni nie zgadzają się, że gdzieś popełnili błąd. Dla mnie takim, to był ważnym miejscem, żeby dotrzeć w sobie do takiego miejsca, żeby umieć pomieścić obie prawdy. Z Piotrem, uczestnikiem terapii w ramach grupy dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozmawiał Kuba Witkowski. Wspólna cecha, która łączy takie osoby z DDA, ogromna samotność w dzieciństwie, nawet w domu, w którym przez cały czas jest rodzina. I te puste słowa, jak powiedział Pan Piotr, jak dużo takich osób trafia do Państwa? Coraz więcej, więcej, bo ja trochę do historii wrócę, ale jak w 90 roku uruchamialiśmy pierwszą w Polsce grupę samopomocową dla dorosłych dzieci alkoholików, to też od razu było, że było też dla osób z, dorosłych osób z rodzin dysfunkcyjnych, bo tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, ten, rozszyfrowując ten skrót, chodzi tu o dysfunkcję w rodzinie. A czy to jest źródłem, jest alkohol, czy jest przemoc, czy jakaś inna dysfunkcja, już ma mniejsze znaczenie. Tak? Ważne jest to, że właśnie jest ta samotność, jest ten, co Ania wcześniej mówiła, ten chłód emocjonalny, jest to takie porzucenie, odrzucenie, to, że rodzice są zupełnie na czym innym skoncentrowani, przede wszystkim na sobie, na swoich konfliktach, a nie, na, a nie właśnie na własnych dzieciach. I mechanizmy, czyli ten syndrom, tak? te strategie są dokładnie takie same, czy to będzie dla DDA, czy będzie dla DDD. Dozwonił się do nas pan Bartosz. Halo, halo. Dzień dobry, z uwagą słucham państwa dzisiaj audycji, ponieważ jakbym Jestem trochę jakby też związany z tym tematem, ponieważ u mnie w rodzinie był taki problem alkoholowy. On się skończył, dzięki Bogu, ale już jako u mnie się skończył dosyć niedawno, bo już mam ponad 40 lat. Także, także przez całe dzieciństwo jakby towarzyszyło mi to, ten, ten, ten problem. Ale mi się wydaje, że w moim przypadku wpłynęło to na, na bardzo pozytywne rzeczy, bo uchroniłem się wieloma też rzeczami. Na przykład jestem w stanie na przykład wyczuć zagrożenie, którego jeszcze nawet nie widać jakby gołym okiem, a jakby jestem w stanie się wtedy zabezpieczyć, i przygotować, bo, bo wyczuwam w powietrzu to, bo jako dziecko musiałem się jakoś tam ratować przed takimiś różnymi akcjami, kiedy jedno z moich było nietrzeźwe, można było oberwać albo coś i wtedy to jakby było wiadomo między, druga rzecz to asertywność. Radzenie sobie z różnymi problemami, które sam musiałem sobie wziąć i teraz mi to pomaga w życiu jako dorosłym człowiekowi i w wielu rzeczach jestem zwycięzcą w życiu. Dzięki właśnie tym doświadczeniom, które nabyłem jako dziecko, będąc obserwatorem i też ofiarą takiego właśnie działania, też dzięki temu myślę, to udało mi się wpłynąć też na, na jednego z rodziców, bo, bo w akurat to uchodzi do jednego rodzica, że przestało pić w sumie. Czy pan sobie sam z tym poradził, czy jednak no, potrzebna była ta fachowa pomoc? Nigdy nie wykorzystałem z fachowej pomocy, szczerze powiem, bo jakby. No, byłem zaradny od dziecka. Właśnie sam się bo umiałem bawić, zajmować. Czasami mój rodzic zapominał o mnie, musiałem przed oknem wchodzić do domu, bo, bo, bo zapomniał o mnie zupełnie. Będąc tam w stanie, że tak powiem, innego, innej świadomości. Ale to dało mi właśnie, jakby. Fajne takie podstawy do życia, które pomagają mi teraz żyć, że jakby nie ma dla mnie jakichś problemów, które nie umiałbym, nie chciałbym albo nie umiałbym rozwiązywać, bo, bo, bo jakby jestem wyszkolony w tych różnych rzeczach i to pomaga naprawdę żyć i pomagać też innym ludziom, bo, bo, jest, bo, bo, bo, bo, nie, bo nie, znam swoją wartość. Jeżeli ktoś mi mówi, że jestem taki albo taki, to, to wiem, kiedy on mówi prawda, kiedy nie, była ja znam siebie najlepiej, widziałem siebie w różnych sytuacjach. Uczciwy, umiem uczciwie ocenić, w których jak jestem dobry, w czym nie. I, no i, akurat w moim przypadku, no, dla mojej duszy, dla mojej osobowości, to akurat, y, niestety była to, znaczy, no, bardzo mi to pomogło. Nie wiem, nie wiem, czy bym był takim człowiekiem, jakim był, gdybym, gdybym tych rzeczy, różnych doświadczeń e, nie miał i czy bym tak łatwo przychodził też w takie złe doświadczenia teraz w życiu jako dorosły człowiek. Ja tak pana słucham i sobie myślę, że pan chyba byłby też wspaniałą osobą do rozmowy właśnie z innymi dorosłymi dziećmi alkoholików, bo pan mógłby im wiele rzeczy podpowiedzieć i pomóc na pewno. No, staram się to robić, bo jakby problem alkoholizmu w Polsce niestety jest chyba dosyć szerokim takim problemem. jednym Chyba jednym z największych, wydaje mi się. Także to jakby prawie ktoś ma w rodzinie, albo zna kogoś, albo ktoś w rodzinie zawsze ma, ma taki problem. To, to jest szeroka skala. Także, no to jasne, oczywiście. Natomiast, słuchając Państwa audycji właśnie, na przykład tej takiej pani, która opowiadała właśnie, że ona Pani Małgorzata, tutaj w trakcie pana wypowiedzi też kiwa głową z takim zrozumieniem. No właśnie, to tak ja jakieś mam inne doświadczenia na moje duszę to wpłynęło bardziej pozytywnie, mi się wydaje. Ja nie mam żadnych pretensji na przykład na, znaczy, na, albo na przykład ym, nie mam to, że mam jakąś niską samoocenę, bo niestety mam wydaje mi się czasami za wysoką nawet wręcz. Muszę się, muszę się hamować po prostu. Także uczciwie rozsądzając sprawy. Słucham też innych, co, co mają powiedzenia o mnie, bo czasami jest tak, że człowiek przez jakieś różne, nie widzi na przykład sam siebie do, do końca, ale przez doświadczenia, znaczy przez, przez opinię innych ludzi może, może też jakby to sprowadzić człowieka też na ziemię, kiedy za bardzo przesadza znowu za wysoko się na przykład oceniając, czy, czy, no coś, coś w tym stylu w każdym razie. Także ym, no jasne, że trzeba pomagać. szczerze powiem też od dziecka, jakby w jakiś sposób ciągnęła mnie religia, ciągnął mnie Bóg i kiedy on wszedł w moje życie, jakby to zupełnie się wszystko mu mnie wy, jeszcze lepiej wyprostowało, tak swoją drogą. Także jestem człowiekiem bardzo pozytywnym, nastawiam do życia, staram się, mam, mam począć też porażki, ale jakoś łatwiej mi je znosić, TakiThromuś... Łatwiej mi znosić, też właśnie dzięki temu, że, że, że, że pochodzę z takiej rodziny. No i też myślę mojim, moim, moim rodzicowi, bo drugi już nie żyje, to też jakby pomogłem jakby, znaczy cały życie pracował nad tym, żeby, żeby mój rodzic, żeby nie chcę mówić czy to mama czy tata, bo może niektórzy mi mogłyby słyszeć i znać, to nie chciałbym też dyskredytować jednego z moich rodziców, to pomogło mi myślę wyjść z tego nałogu też, także ta osoba już nie pije, już kika, kilka ładnych lat i w zasadzie nawet ucieka do alkoholu w tej chwili. No nie? Widzi też, jakie spustoszenie to zrobiło w jej życiu. Także jest dzielna. Jest Natomiast no, nie wiem, czy jest uwolnionym człowiekiem, bo, bo wiem, że alkoholicy to są tacy ludzie, którzy po prostu nie piją często przez wiele lat, ale też nam takich, którzy zostali uwolnieni raz na zawsze i już nie są alkoholikami mimo, że nie piją. Mogą się napić, mogą nie, ale nigdy się nie upijają to znam też taki. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon i za tyle takich pozytywnych słów i myślę, że to też pana, pana przykład jest czymś wspaniałym dla tych dorosłych dzieci alkoholików, którzy być może nas teraz słuchają. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata tutaj przez cały czas, no jak już powiedziałam, kiwa głową ze zrozumieniem. Czy czuje pani tu jakieś podobne właśnie emocje? Mhm. To znaczy, chciałabym powiedzieć, że ja przed terapią też byłam postrzegana jako osoba pozytywna, radosna, mająca wielu ludzi wokół. Nikt nie powiedziałby, że jestem DDA, że moi rodzice są alkoholikami. My byliśmy wspaniałą rodziną. I naprawdę ja sobie dawałam świetnie radę ze wszystkim. Ze wszystkim. Byłam zawsze najlepsza. I tylko jedno takie pytanie czy to, że sobie dawałam rady ze wszystkim, to czy pozwalałam sobie na to, żeby sobie nie dawać tej rady? Bo tego nie potrafiłam. Po prostu powiedzieć, że nie dam rady. Odpuścić. I... Właśnie. Tak Słucham, wejdę słowo w słowo no, Małgosi, bo też jak słuchałam, też dziękuję bardzo za ten telefon. Myślę, że to jest taki e, w moim rozumieniu taki e, bardzo wyraźny e, przykład tego jak właśnie po tak trudnym dzieciństwie dorastaniu w tak bardzo trudnej e, sytuacji emocjonalnej w ogóle e, zostaje się bohaterem Mm -hmm. i y, bohater, trochę tak jak mówisz mam Gosiu, tak? Nie może sobie pozwalać na porażkę, musi sobie dać radę i jest pozytywny i jest świetny i to jest prawda tylko pytanie, czy bohater y, może właśnie przestać nim być mm -hmm. To pan Bartosz wprost powiedział, że on wyczuwa zagrożenie, niebezpieczeństwo y, na odległość pierwszy, niż on jest tak skoncentrowany na kontrolowaniu cały czas musi być uważny ja nie mam wątpliwości, że świetnie sobie radzi, tak? mm -hmm. bo to jest właśnie ta cecha, którą się wyra wyrabia, mm -hmm. wzrastając w takim domu. Tylko jakie koszty są z tego wynikające? Mm -hmm. To co Ty, Małgosiu, powiedziałaś, Czy ja mogę być taka sobie po prostu? Nie? Nie, nie, nie ciągle taka właśnie wyrabiająca się i najlepsza we wszystkim. Mm -hmm. A też powiedział wprost tak, o takim czasami nieadekwatnym poczuciu własnej wartości, jak trzeba się zbudować mocno, żeby móc właśnie funkcjonować. Mm -hmm. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all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 And you could have Rozmawiamy dziś o dorosłych dzieciach alkoholików. Dodzwoniła się do nas pani Katarzyna. Halo, halo. Dzień dobry. Ja może dobry. nie jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, natomiast ewidentnie pochodzę z dysfunkcyjnego domu, w którym była przemoc. To znaczy byliśmy bici, ja i mój brat. Często, gęsto i przy byle okazji. Ja tylko chciałam powiedzieć tyle, że ja przez całe lata chodziłam w związku z tym na terapię, bo sobie kompletnie nie radziłam w życiu. Tak trochę się odnoszę do tego, co powiedział pan Piotra. mówiący przede mną o tym, że, że no, sobie radzi. No, ja tylko powiem tyle, że e, też e, to spowodowało coś takiego, że ja całe życie zajmowałam się przewidywaniem e, zagrożeń. Tego, co, gdzie, kiedy może się wydarzyć, żeby się przygotować, żeby się nie dać i tak dalej. I w pewnym na terapii zostałam zapytana o to, ale, jakby pani określiła swoje życie, ja w tej chwili mam 50 lat, wtedy byłam przed 40. I powiedziałam, to było takie olśnie. Ja powiedziałam, pani, pani magister, ja całe życie czekam na lanie. I tak trochę myślę, że Że to jest takie dwuznaczne. Może może ktoś rzeczywiście się wyćwiczy, tak jak w sztukach walki, ale kogoś innego to całkiem rozłoży i sobie je nie poradzi, więc to tylko tyle chciałam powiedzieć o takim przewidywaniu treningu w przewidywaniu zagrożeń, że on też bywa destrukcyjny. No, w moim wypadku był fatalny. Rzeczywiście bardzo to smutne. Bardzo Pani dziękujemy za ten telefon. Mm, bardzo dziękuję. To jest dosyć ważny. Mm. Państwo mają programy oddzielne dla młodych DDA i dla DDA+. Czy mm -hmm. one się różnią? Wiekiem. Tak naprawdę <głos> dla młodych dorosłych to jestem ten przedział wiekowy, 18-26 lat a i to był nasz taki wiodący program, którym od lat, tak jak Ania jest tutaj autorem tego programu, autorką i to była taka nasza baza. a Dostawaliśmy dużo takich zgłoszeń, telefonów, że ja już żałuję, bo ja już jestem za stary, zróbcie coś, zróbcie coś. No i <głos> I w końcu, no, tak jak wtedy do Ani przyszły te osoby młode i Ania się zdecydowała, tak jak do nas zaczęły przychodzić te osoby starsze, otworzyliśmy takie grupy też dla tego przedziału wiekowego. Hmm. Czy taka terapia ma sens w każdym wieku? Czy to właściwie jest tylko Ma sens, bo to wcześniej? nawet y, właśnie y, pani, która w dzwoniła, mówiła, że miała, chyba 40, jak trafiła do swojej terapii. Myślę, że terapia ma sens w każdym wieku, o ile właśnie to, co wcześniej mówił Cezary, ktoś jest na to gotowy. Nawet jeżeli taka osoba wcześniej nie uzyska fachowego wsparcia? I myślę, że tak, że bo bardziej chyba chodzi o to, że kończy się pewnie jakiś rodzaj takiej pojemności na, na to, żeby sobie radzić w taki sposób, jak się dotychczasowo radziło, a to jest takie przelanie jakby takiej kropli w morzu i myślę sobie, że jak ktoś trafi do takiego terapeuty, który dokładnie odpowie na potrzeby, Mm -hmm. To wtedy właśnie, to nie wiek ma znaczenie, to tak. bardziej rodzaj pomocy ma znaczenie, jak się e, zidentyfikuje e, z tym, że to, co ja mówię, terapeuta e, przyjmuje, przyjmuje akceptuje. akceptuje i w dodatku jeszcze jakby sam mi powie, e, potwierdzi to, że to, co ja czuję, to, co ja potrzebuję jest jakby na, w stu adekwatne. Mm -hmm. Wróćmy na chwilę jeszcze do tych osób, które mają doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o dorosłe dzieci alkoholików. Posłuchajmy, pani Maja trafiła do środka od do, bo jest właśnie DDA, nie lubi tego określenia, ale sama przyznaje, że ma problem, problem z relacjami wyniesiony z domu. Jeżeli mówi się o alkoholizmie, to zwykle ludziom przychodzi na myśl to, że są, nie wiem, jakieś libacje, ciągi alkoholowe i tak dalej, a w moim przypadku to jest tak, że mój tata jest raczej takim e, no, wieczornym panem, który sobie siada i po prostu nie nawiązuje kontaktu relacji z rodziną, tylko właśnie topi smutki w butelce. Natomiast to też nie, nie utrudniało funkcjonowania w życiu, dlatego też na przykład moi znajomi zupełnie dziwili się temu, że ja tutaj jestem i że ja mam jakikolwiek problem, ale mam bo no, w zasadzie relacji z ojcem to nie mam prawie w żadnej. Przemoc była, ale może niekoniecznie ze strony ojca, bo on praktycznie nie angażował się za bardzo w życie rodzinne. Mama jest osobą współuzależnioną bardzo emocjonalnie i to na nią spadł cały ciężar ogarniania rodziny, no bo nie miała wsparcia w ojcu i właśnie to był jej sposób na przetrwanie, czyli wychowanie dzieci poprzez no, przemoc po prostu. Jak dziecko jest niegrzeczne, to trzeba je walnąć. I co zostaje w głowie po takich sytuacjach, po takich doświadczeniach. Z czym się wychodzi w świat? Ciężko mi jest powiedzieć, z czym się wychodzi w świat, bo wychodzi się w świat zupełnie bez świadomości tego tak naprawdę, co się wydarzyło, jakie to miało odbicie. I tak naprawdę przychodząc tutaj, przychodząc do Oddo, to właśnie Ania z Czarkiem uświadamiają mi, jaki ciężar noszę na barkach właśnie tego braku poczucia własnej wartości, takiego ciągłego strachu o wszystko, takich trudności w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, bo wszystkie decyzje zawsze były albo krytyczne, Krytykowane albo, nie wiem, tłamszone w zalążku jakieś pomysły, żadnego wspierania rozwoju osobistego. i Nagle się okazuje, że jestem fajna, jestem w porządku i wcale nie jest tak, jak mi wpajano przez całe życie. Co się zmieniło po tej terapii, albo co się zmienia w trakcie takiej terapii? Przede wszystkim samoświadomość, to, że widzę siebie teraz zupełnie inaczej, widzę siebie z perspektywy czasu, jak kiedyś zawiązywałam relacje, jak funkcjonowałam w tych relacjach, wieczny brak zaufania do ludzi, wpajanie przez rodziców tego, że przed wszystkim najważniejsze jest to, co ludzie pomyślą i to, co ludzie powiedzą. Życie w wiecznym kontrolowaniu innych, ale też siebie, żeby nie zrobić z siebie głupka, żeby czegoś nie powiedzieć, żeby zawsze dobrze wypaść. Teraz jestem wolna od takich różnych schematów, od takich rzeczy wyniesionych i wpajanych przez rodziców przez wiele lat. Człowiek po prostu szuka relacji. Bycia z drugim człowiekiem tak naprawdę. Czy ja czegoś takiego szukam? Każdy pragnie takiej prawdziwej miłości, zbudowania takiego prawdziwego domu, nie takiego, z jakiego się wyszło. Szukamy tak naprawdę no, takiej zdrowej, prawdziwej relacji z ludźmi, tak nie, nie takiej skrzywionej, w jakiej się funkcjonowało. Z Panią Mają rozmawiał Kuba Witkowski. A ja jestem ciekawa, czy być może w tej swojej pracy Państwo czerpali jakieś wzorce z tego, co dzieje się za granicą, jeżeli chodzi właśnie o taką pomoc skierowaną do DDA. No, A uśmiech. nie, tak. ma głos, tak. Bo Widzę tutaj. uśmiech na nie, uśmiechamy się, bo y, jak nie czerpałam wzorców y, w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że właśnie, że tych wzorców nie ma. Bo najpierw próbowałam jakby przekładać takie wzorce z terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, one się w ogóle nie sprawdzały w takiej pracy z osobami z syndromem DDA. I tak naprawdę to wypracowywałam wraz z kolegami, z koleżankami takie wzorce, które były adekwatne do potrzeb tych osób. I nie ukrywam, że jestem dumna z tego, że my mamy właśnie taki, taki dorobek i taki program, którym chcemy się chwalić i... i... na arenie międzynarodowej, bo mamy też takie doświadczenia, jak współpracowaliśmy przy takim jednym projekcie z Irlandią, gdzie no też problem alkoholowy jest wcale nie mniejszy niż w Polsce i psychoterapeutki z Irlandii, z takiego ośrodka... no od lat, od wielu, wielu, wielu lat, tam kilkudziesięciu z zakorzeń, który tam funkcjonował, były po prostu w szoku, jak my potrafimy już z takimi młodymi, dorosłymi pracować i jakie efekty mamy. To wspaniale, że można się takimi rzeczami pochwalić. Proszę mi powiedzieć... Jest czym naprawdę. Tak. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać od Państwa pomoc albo informacje, mogą się zwracać? Ja podam adres naszej strony, tak, naszego stowarzyszenia, to jest www.odmyślnikdo.org. I na tej stronie można z nami złapać kontakt. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Anna Seweryńska, psychoterapeutka, współzałożycielka Stowarzyszenia Oddo, pani Małgorzata DDA i pan Cezary Biernacki, prezes i współtwórca Stowarzyszenia Oddo. Za uwagę dziękują Elżbieta Maninowska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In. The Never do what you say I'll never hear you And never do what you say Look my eyes Are just hollow grounds Look your love Has drawn red from my hands From my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 Are just holograms. Look, your love has drawn red right from my hands, from my. Autopromocja. Pod koniec marca 1985 roku pewnie nikt nie przypuszczał, że za miesiąc z kawałkiem Wojtek Belon i jego twórczość przejdą do historii. Właśnie wtedy rozmawiał z nim w Zielonej Górze Piotr Bakal, nie wiedząc, że będzie to ostatni wywiad Wojtka Belona. Wojtek, czy zdajesz sobie sprawę, że Twoje piosenki są śpiewane przy każdym ognisku? Nie wiem, czy przy każdym, ale wiem, że są śpiewane, bo parę razy słyszałem. Z tym, że wersje są tak odległe czasami od pierwowzoru, że nie wiem, czy akurat to jest takie dobre. Specjalne wydanie audycji Gitarą i Piórem. Ostatni wywiad Wojtka Belona Niedziela, pierwszy dzień Bożego Narodzenia Kilka minut po 18 Zapraszam, Janusz Deblesem Autopromocja Zapraszamy do reklamy I co? To my mieliśmy grać Już w media czułam, że tak będzie Rodzice, wszystko im wolne. Media Markt ma 18 lat też masz czasem 18 lat. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel za 1149 zł. Oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl Supermarket Piotr i Paweł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 Dziś, po te najlepsze, też wybieram się na polskie stawy i jeziora. Na przykład po piękne karpie, bez których trudno wyobrazić sobie prawdziwe polskie święta. Dlatego w Lidlu znajdziesz doskonałe karpie z polskich stawów. Dowożone codziennie i idealne na świąteczny stół. Na przykład teraz świeży płat karpia ze skórą jedynie złoty 49 zł za 100 gramów. Złoty 49. Zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Robert Cantereit. Witam Państwa. Czwartek, 22 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Jostyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Były więzień hitlerowskiego obozu śmierci nie odpuścili. Po prawie dwóch latach jest prawomocny wyrok. Niemiecka telewizja ma przeprosić za polski obóz zagłady. Na drogach i chodnikach Gołoleć synoptycy wydali ostrzeżenie dla niemal całej Polski. Ponad połowa kombatantów potrzebuje materialnego wsparcia, dlatego przed świętami warszawscy terenie otrzymają pół tysiąca paczek z darami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienia wyrok sądu niższej instancji i uznaje, że 95-letniemu Karolowi Tenderze należą się przeprosiny. Były więzień Auschwitz ma je usłyszeć od niemieckiej telewizji CDF za użycie sformułowania Polskie Obozy Zagłady. Karol Tendera uznał, że ta publikacja naruszała jego poczucie przynależności narodowej i godność narodową. Telewizja CDF ma umieścić przeprosiny skierowane wprost do Polaka na swojej głównej stronie internetowej. Sprawę śledzi Paweł Pawlica. Zdaniem byłego więźnia użycie błędnego sformułowania naruszyło jego dobra osobiste oraz tożsamość i godność narodową. Wreszcie nie będziemy słyszeć tych ciągłych oskarżeń, szkalowania Polski. Krakowski Sąd Okręgowy przyznał wcześniej rację Karolowi Tenderze, ale uznał, że wystarczą ogólne przeprosiny skierowane do wszystkich byłych więźniów, wystosowane wcześniej przez telewizję. Sąd apelacyjny zdecydował jednak, że przeprosiny muszą być skierowane konkretnie do Karola Tendery. Powód może czuć się obrażony tylko tym sformułowaniem, bo przez takie określenie ofiary staje się Sprawcy. Mówił sędzia Jerzy Bez. Adwokat Karolina Góralska, reprezentująca przed sądem telewizję ZDF, zaznaczała, że nadawca przeprosił już Karola Tendera listownie. Natomiast samo zamieszczenie takiego sformułowania było, cytując sąd, nieszczęśliwym przypadkiem i pod tym naszyknięt również się podpisuje. Karol Tendera domagał się jeszcze zakazu używania błędnego określenia w przyszłości. Sąd oddalił to roszczenie, argumentując, że Niemcy zrobili to nieświadomie, bez złej woli i nie istnieje ryzyko, że błąd powtórzą. Kraków Paweł Pawlica. Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat i ostrzegamy kierowców na drogach. Duży ruch, duże korki i nerwowość, bo wszyscy śpieszą się, żeby zdążyć z wieloma sprawami przed świętami. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo stłuczkę czy wypadek nie trudna, do tego jeszcze snoptycy ostrzegają przed gołoledzią na drogach, ale też na chodnikach. Od wieczora prawie w całym kraju będzie padać marznąca mrzawka, informuje Maria Waliniowska z IMGW. Na północy kraju, na zachodzie i w centrum. Wystąpią opady marznącej brzawki lub słabego marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na drogach będzie ślisko. I tak już od godziny 20 do rana ostrzeżenia zostały wydane dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Opady marznącego deszczu mogą się utrzymywać do jutra do południa, a w nocy wszędzie temperatury poniżej zera. 500 paczek świątecznych trafi do warszawskich kombatantów. Dary zostaną wręczone przed świętami oraz przed Nowym Rokiem. Z badań, jakie przeprowadziła Fundacja Kultura Memoria wynika, że aż 65% weteranów potrzebuje pomocy materialnej. Dlatego zorganizowano akcję o kryptonimie Paczka dla Kombatanta i o niej Witold Banach. Akcja ma na celu nie tylko pomoc materialną, mówi prezes Fundacji Kultura Memoria Hanna Nowakowska. Chcemy docenić wkład, jaki mają te zasłużone osoby dla naszej wolności. Ta akcja ma wyjątkowe znaczenie dla weteranów, zapewnia prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski. Jest dowodem pamięci o nas, a po drugie stanowi jakieś uzupełnienie potrzeb gospodarstwa domowego. Tego rodzaju pomoc ma również ogromne znaczenie dla żołnierzy AK, którzy żyją poza granicami Polski, mówi mieszkająca na Białorusi kapitan Weronika Sebastianowicz. Te dary potrzebne, bo naprawdę jest trudno życie ekonomiczne, ale jest bardzo ważna pamięć. Tam się u nas nic nie zmieniło. Jak byliśmy bandyci, tak i zostaliśmy i Ale przez ponad 75 lat nie straciliśmy ducha polskiego. Dary, które zostaną przekazane kombatantom sfinansowała Polska Grupa Energetyczna Witold Banach, Polskie Radio. Na Jasnej Górze trwa budowa szopki bożonarodzeniowej. Stanie na dziedzińcu przed bramą wieczernika i, jak mówi rzecznik prasowy Jasnej Góry ojciec Sebastian Matecki, w tym roku będzie inna niż zwykle. Wkładzie główny akcent y, oczywiście na temat Bożego Narodzenia, bo często tak naprawdę w gąszczu cudowności, które nas y, bawiły, interesowały, zwierzątka wspaniałe, ale często w tym wszystkim można było zgubić najistotniejsze prostota pewna szopki. Ona jest na tyle czytelna i wystarczająca, żeby w niej znaleźć najważniejsze narodzenie Pana Jezusa. Szopka została wykonana przez górali z Bachledówki koło Zakopanego. Swoim wystrojem nawiązuje do obchodów jubileu uszu koronacji obrazu Matki Bożej. O 16.30 w trójce skrót Wiadomości. Zapraszamy. Noc, jak Państwo słyszeli, będzie niewesoła na drogach. Noc pochmurna, na północy możliwe opady deszczu, poza tym spodziewana jest marznąca mrzawka. Będzie ślisko, bo temperatura spadnie poniżej zera. Na Podkarpaciu nawet do minus 6 stopni. A wyjątkiem wybrzeże, tam temperatura do plus 2 stopni. Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu w centrum i na południowym wschodzie, także marznąca mrzawka, nad morzem silny wiatr. Temperatura jutro od zera na Podlasiu do plus trzech stopni na Dolnym Śląsku i do czterech na Pomorzu Środkowym i Zachodnim. Wigilia i święta wstępnie mają być pochmurne, z opadami deszczu, będzie ciepło, w drugi dzień świąt na południu nawet 10 stopni, we znaki da się silny wiatr. Trójka. Program trzeci.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po szesnastej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres wysokociśnieniowy Nespresso Yumilk W zestawie z voucherem na kawę Nespresso. Za jedyne 599 zł. Oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl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 Uwaga, uwaga! To jest komunikat dla pracodawców z branży przetwórstwa drewna. Życie i zdrowie pracownika to najcenniejszy surowiec. Dlatego włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna. Weź udział w programie prewencyjnym i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, które organizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zadbaj o pracowników. To się naprawdę opłaca. Włącz się do akcji. Pomożemy Ci bezpiecznie zorganizować pracę. Więcej na stronie bhpnatak.pl Kampania Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkiego najsłodszego, nie tylko na święta. Wszystkiego najlepszego, nie tylko z okazji. Wszystkiego najmilszego, nie tylko w domu. Wszystkiego, Wszystkiego naj Sto kaffee! Choćby zaraz! Do swojej najmega kawy możesz mieć najbabeczkę z rodzynkami. Za złotówkę. Do zobaczenia, nie tylko w święta. Promocja trwa do 15 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Orlen, najbliżej. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają małe AGD z prezentem. Tylko teraz za każde 1000 złotych wydane na produkt z małego AGD dostaniesz 100 złotych na drugi dowolny produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od świątecznych protestów. Nowoczesna będzie kontynuowała protest na sali sejmowej. Nie ma możliwości zawieszenia protestu na święta. Będziemy dzielili swoje obowiązki, tak żeby każdy mógł chociaż przez chwilę być z najbliższymi. Godziny siedzenia i rozmów w pół roku są dla takiej integracji bardzo ważne. O sytuacji w Sejmie na chwilę przed świętami opowiemy za chwilę. A za dwie chwile starszym przypomnimy, a młodszym opowiemy o tym, jak wyglądała choinka przed handlowo-reklamowym szaleństwem, które opanowało świat szaleństwem rodem z Chin w większości. Kiedyś ozdoby były skromne, oferta ograniczona. Czy ma pan włosie anielskie? Angielskie? Anielskie, anielskie a, włosie. A, a, a, a. Choinkami były świerki pospolite, ewentualnie choinki sztuczne. Równo, maszynowo ucięte, pięknie zmontowane o dowolnej wysokości. Raz skupisz na całe życie. Jeszcze dzieci odziedziczą. Cóż, kiedy nie pachną? O wyższości choinki sztucznej nad prawdziwą, o wyższości lamety nad watą, która imitowała śnieg, opowiemy za kwadrans. I pewnie Państwo także swoje dorzucą 22 i 7 trójek albo ZD3 polskieradio.pl. Potem raz jeszcze obejrzymy Forda K, który jutro będzie licytowany przez Kubę. To samochód niepowtarzalny, ostatni, jaki zjechał staśmy. Edycje specjalne to są samochody produkowane dla kolekcjonerów, ale też dla ludzi, którzy chcą mieć samochód, który jest już w miarę popularny, ale odróżnia się czymś specjalnym. Z jednej strony to jest chęć wyróżnienia się, ale z drugiej to też inwestycja, bo wiadomo, że samochody, które są produkowane w bardzo małej liczbie egzemplarzy szybko nabierają na wartości. Takie auta są dużo cenniejsze niż samochody popularne czy te produkowane normalnie na dużą skalę. O Fordzie z napisem trójka i o innych samochodowych białych krukach za pół godziny. Będzie zakończenie sezonu Biegam, bo lubię i otwarcie sezonu narciarskiego. Henryk Sytner pojawi się z informacjami śniegowymi o 17.35. Opowiemy także o nowym trenerze naszych siatkarzy. W zależności od sytuacji, jak trzeba to skarci, jak trzeba pochwali. Tak jest uśmiechnięty, jak było dzisiaj widać na konferencji. Generalnie jest to dobry człowiek. Ferdinando de Giorgi, nowy trener naszych siatkarzy jego sylwetka za godzinę. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kanterajt zaczynamy nietypowo, bo już za chwilę piosenka tygodnia. Ania Rusowicz czeka w kolejce, ale przedtem rzadko się zdarza, abyśmy o tej porze rozdawali zaproszenia, ale to jest rzutem na taśmę, bo koncert dziś o 19:00 u nas przy Myśliwieckiej. Stanisława Celińska zaśpiewa, tak więc przyznają Państwo, że gratka e, wielka. E, o 19:00 koncert Stanisławy Celińskiej w naszym studiu tutaj przy Myśliwieckiej. Tak więc jeżeli ktoś wie, że może i chciałby, to jest jeszcze okazja dla kilku osób, by się zapisać. 22 i 7 trójek. A teraz już piosenka tygodnia w duecie Ania Rusowicz i Czesław Mozil. Nie mówmy już nic. w duecie. To była nasza piosenka dnia. Zapraszamy do trójki. No to teraz o niewesołych świętach. Platforma obywatelska i nowoczesna zostają w sejmie na czas świąt posłowie opozycji nie zamierzają przerywać okupacji sali obrad, którą rozpoczęli blisko tydzień temu. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś dziś w Sejmie. Rozmawiałeś z politykami. Czy posłowie jakoś specjalnie przygotowują się do świąt na sali obrad? Tak, przygotowania trwają. Posłowie przede wszystkim starają się zorganizować sobie odpowiednio czas, bo przynajmniej w przypadku polityków nowoczesnej zapowiada się dłuższy pobyt na sali obrad. Ryszard Petru deklaruje bowiem, że on i jego posłowie spędzą w Sejmie nie tylko Boże Narodzenie, ale też sylwestry nowy rok, a nawet zostaną dłużej. Nowoczesna będzie kontynuowała protest na sali sejmowej. Będziemy protestować do 11. Ze względu na to, że budżet został przyjęty w sposób nielegalny i w związku z tym jedyną formą protestu będzie dalsza okupacja sali sejmowej. Nie jest to coś, co jest dla nas przyjemne, bo jest to okres świąt, ale uważamy, że bez tego typu protestu nie będzie możliwe przywrócenie ładu i porządku w Polsce. Przebywając na sali nie ma możliwości zawieszenia protestu na święta. Takie sugestie się pojawiają, bo Chciałem że jak wyjdziemy z tej sali, to nas na tą salę nie wpuszczą. W związku z tym do takiego protestu trzeba się przygotować. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zapowiada, że przywiezie ze sobą jakieś wigilijne potrawy. Prawdopodobnie coś tam przywiozę, natomiast zostaje od pierwszego dnia świąt już do Sylwestra włącznie. Rodzina to bardzo dobrze rozumie. Mąż stwierdził, że mnie odwiezie tego pierwszego dnia świąt. Dla wszystkich jest oczywiste, dlaczego tutaj jesteśmy. Zawsze szkoda świąt, natomiast sprawa jest czasami ważniejsza niż święta. Do protestu przyłączyła się też Platforma Obywatelska, jednak jak zapowiada Małgorzata Kidawa-Błońska, kolacji wigilijnej na sali obrad raczej nie będzie, bo protestujący posłowie mają się co chwilę zmieniać. Będziemy dzielili swoje obowiązki, tak żeby każdy mógł chociaż przez chwilę być z najbliższymi, ale tutaj zawsze będzie duża grupa naszych posłów. Myśmy już tą naszą wigilię, taką wigilię już mieli, ale na pewno będziemy dla siebie bardzo życzliwi tego dnia. Mamy nadzieję, że każdy chociaż kilka godzin z najbliższymi spędzi ale atmosfera ma być jak najbardziej wigilijna. Na sali posłowie poznają się bardzo dobrze, rozmawiają, takie godziny siedzenia i rozmów w pół roku są dla takiej integracji klubów i opozycji bardzo ważne. Ludzie poznają się, rozmawiają o swoich problemach, patrzą na siebie dużo, dużo życzliwiej. Do nowoczesnej IPO nie przyłączą się jednak posłowie z z 15 ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szef ludowców Władysław Kośniak kamysz uważa, że święta to niedobry moment na takie protesty. My byliśmy na sali plenarnej, jak wróciły media do Sejmu, choć nie w pełni na tym ubolewamy. mam nadzieję, że to się rozstrzygnie jak najszybciej. I to jest zobowiązanie prezydenta, który ogłosił, że wszystkie media wracają na starych zasadach i mam nadzieję, że nie zrobią pana prezydenta na szaro w tym wypadku, większość pisowska. I nie ma potrzeby naszej obecności na sali plenarnej. Ja życzę wszystkim świąt spędzonych w rodzinie, również kolegom z opozycji naprawdę naprawdę chciałbym, żeby byli z rodzinami. A protest od początku krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński podczas wczorajszej konferencji prasowej stwierdził nawet, że okupowanie sali obrad jest niezgodne z prawem. Bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu, czy wreszcie do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samobrony. No i przecież nikt nie miał wtedy wątpliwości, że to działania nielegalne, a prawo od tego czasu się nie zmieniło mamy tą samą konstytucję. Z kolei Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość przewiduje, że taki protest może tylko zas zaszkodzić PO i nowoczesnej. Zawsze do tej pory protestowali obywatele, a teraz protestują politycy. Pierwszy tego typu przypadek chyba w historii. Jest to szopka, ale to jest zachuśnięcie się polityków mediami społecznościowymi. Dzisiaj nawet nie jest potrzebna telewizja, żeby umieścić film, który ma natychmiast setki odsłon, tylko oni zapomnieli, że te odsłony i te polubienia to są ich sympatycy, którzy i tak, i tak murem za nimi stoją. Polacy, którzy chcą mieć odrobinę spokoju na święta, będą tym tylko zniesmaczeni. To nie współgra z nastrojami społecznymi. Godzinę temu zakończyło się posiedzenie Klubu Platformy Obywatelskiej, na którym podjęto decyzję o tym, że posłowie PO, podobnie jak nowoczesna, zostaną na sali obrad do 11 stycznia, czyli do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu. Z politykami o świętach w Sejmie rozmawiał Mariusz Krzemieński, a do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Zapraszamy w imieniu Łukasza Karusty, puls jak zwykle o 17.45. Tu trójka, audycja popołudniowa już za chwilę o choince, takiej choince retro. La, la, la, la. Oh, 25 minut po 16. Uwaga, początek telefonu jest zaskakujący. U nas śniegu 17 cm, lód gruby na 15 cm, powietrze minus 11, niebo bezchmurne, słoneczne, no ilości złowionych okonów nie powiem. Taki zapis mam w kalendarzu wędkarskim z dnia 22 grudnia anno domini 1966. A dziś było tak, śniegu zero, lodu zero i temperatura powietrza też zero, choć też było słonecznie i bezwiecznie. To były wspomnienia wędkarskie z 1966, a u nas wspomnienia choinkowe z lat 70., 80. i początku 90. Zapraszamy do trójki. Teraz, dziś, złoto-czerwone, srebrno-niebieskie, zręcznie robionymi bombkami, światełkami, ledowymi. Dziś wystrój naszej choinki jest często skrupulatnie zaplanowany, dopasowany. W czasach PRL było zupełnie inaczej. Wieszano na niej to, co było dostępne albo co samodzielnie zrobiliśmy, bo wybór był niewielki, nawet jeśli chodzi o samo drzewko. Przyjeżdżają z Zakopanego i Żywca z Rzeszowskiego i Białostockiego. Koinki dla Warszawy. W tym roku zaplanowano sprzedaż 160 tysięcy. Do tej chwili sprzedano 130 tysięcy. Przeważnie świerki. Jodeł jest niewiele. Do lat 90. królował przede wszystkim Świerk Pospolity. Krzysztof Kuran, sprzedawca choinek. To była praktycznie jedna, jeden gatunek drzewa, który się sprzedawał. Myślę, że szybciej kupowali, my się zastanawiali. No nie się... było takiego wyboru. No, to... no właśnie, nie było takiego wyboru. Towar był jednego gatunku. No i tradycja była taka, jakby, że każdy chciał mieć drzewko w domu przy Bożego Narodzenia. I wtedy też Pan sprzedawał? Tak, oczywiście. Pani mają tutaj różne kolorowe światełka, a pamięta Pani, kiedyś te światła też tak wyglądały? W latach, oczywiście, oczywiście, że pamiętam. To były zupełnie inne światła. Pani Danka, która sprzedaje lampki na choinkę. Aczkolwiek były też również atrakcyjne i bardzo ciekawe, bo były świeczkowe, takie małe świeczki, takie lichtarzyki malutkie, przypinane. Trochę inaczej to wyglądało. Nie? Wyglądało to trochę inaczej, ale ta choinka była też piękna, bo były jabłka, były cukierki takie długie, wiszące. dzisiaj ma inny czas, inną dekorację. Czy ma pan włosie anielskie? Angielskie? Anielskie. anielskie a... Włosie. A nie, nie. Nie? nie? Jedno zostało, bo miałam więcej, Ty ale sprzedane. Wszystko? Ale bardzo mało miałam. Nie miałam przecież jakiejś tam sumy kurtowej, tylko było kilka sztuk. I... Ale to kupują ludzie jeszcze? No troszkę panie pobrały. Przynajmniej się kojarzy z latami 80. Ale teraz też biorą, niektórzy lubią i to Wracają. bardzo ładnie wygląda na choince. Tak, no bo właśnie. No, mówi, o, tak, właśnie. włos anielski. No właśnie, włos By jednak las ochronić przed dorocznym, gwiazdkowym zniszczeniem, propagujemy ostatnio choinki z tworzyw sztucznych. Równo, maszynowo ucięte, pięknie zmontowane, o dowolnej wysokości. Raz skupisz na całe życie. Jeszcze dzieci o dzieci. Kiedyś ja byłam takim maleńkim dzieckiem, to były oczywiście lampki takie typowo palące się z takim płomieniem. Z płomieniem nawet? Były. Dzisiaj jak tutaj o. kupię sobie ten łańcuch i jak mi jedna żarówka się przepali, to przecież tam będzie świecić? Jak najbardziej. A kiedyś też tak było? Nie, kiedyś tak nie było. Jedna żarówka się spaliła albo było szukanie, jak ktoś potrafił naprawić, to naprawił, a jak nie, to no cały święta choinka nie świeciła. Widzę, że pani się tutaj ozdobą przygląda, będzie pani kupować. To znaczy szukam do samodzielnego wykonywania różnych ozdób. A pamięta pani jeszcze z dzieciństwa, jak się robiły łańcuchy? Pamiętam papierowe łańcuchy. Jak się sklejało z kolorowych tasiemek, z kolorowego papieru. A obecnie się skupiłam na robieniu własnoręcznych ozdób dla rodziny, z wykorzystaniem materiałów naturalnych, takich jak szyszki, różne takie orzechy. Ale Dokładnie. kiedyś chyba szyszki też się wieszało na hańce. Pewnie tak. Ja pamiętam, że orzechy się wieszało u nas w domu. I chyba jabłka za ogonek. A watę Pani pamięta? Nie. Widzę, że Państwo mają tutaj ozdoby świąteczne też. i watę też można kupić u Państwa. E, watę na stoisku kosmetycznym też. sprzedaje się wata jako ozdoba? Powiem Pani szczerze, że ja osobiście nie słyszałam, żeby ktoś pytał o watę jako ozdobę. Anna Szymborska, kierownik sklepu w hali mirowskiej. Wata była ozdobą kiedyś w moim dzieciństwie. Natomiast ja nie słyszałam od klientów, żeby ktoś zapytał że o watę jako ozdobę na hajki. Ale pamięta pani tę watę na hajki? No, oczywiście, że tak. Sama ją. Powiem pani szczerze, że jeszcze z 5-6 lat temu to kładłam watę. Tak. bo Nastały te czasy, kiedy jest coraz mniej tego śniegu, więc no, dla wnuczki, żeby miała taką frajdę, że gdzieś tam przyproszona jest, to kładłam watę. Lata 80., no pewnie, że tak. To a wtedy to... więcej śniegu była, też się kładło. Wie pani, co? Ale było mniej może takiego sztucznego w spreju śniegu, było mniej przeróżnych takich innych ozdóbek. No były to cięższe może czasy, chociaż ja myślę, że to miało swój rok. Anielski włos teraz zapomniany, a jakże piękny wtedy. I ta wata już zupełnie coś innego. Pamięta pan, jak w latach 80-tych choinka wyglądała? Tak samo jak dzisiaj. Tak samo, naprawdę? No pewnie. A czym się nie różniła? A czym się różniła? Ozdobami jakimiś? Nie. nie? Wszystko jednakowe. No tu się nie zgodzę, że wszystko tak jak kiedyś. Z tą watą to chyba spróbuję, żeby sobie przypomnieć. Może to się... Może rzeczywiście w dobie, kiedy nie ma śniegu. O to jak przystrojona była kiedyś choinka? Dziś pytała Paulina Kozion. 22 i 7 trójek także w tej sprawie. Święta Bożego Narodzenia przed nami. Część z Państwa wybiera się pewnie samochodem na święta, gdzieś do rodziny. W sobotę rano u nas informacje dla kierowców. Autopromocja. Radionawigator Trójki.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 Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Katowickie Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło działający w całym kraju gang. Grupa zajmowała się wymuszeniami i oszustwami, między innymi metodą na policjanta. Zatrzymano ośmiu przestępców, zabezpieczono broń, kamizelki policyjne i odznaki, które służyły mężczyznom do popełnienia przestępstw. Na koncie grupy jest przynajmniej kilkanaście wymuszeń. Więcej powiemy za pół godziny. pół roku kolonii karnej dla 21-letniej Rosjanki za próbę wstąpienia do tzw. państwa islamskiego. Sąd w Moskwie uznał, że rzała wyjechać do Syrii w celu udziału w działaniach bojowych. A w procesie podejrzana mówiła, że zakochała się w człowieku, który okazał się werbownikiem Daesh, ale nie planowała zostać terrorystką. Obrońcy, którzy domagali się uniewinnienia, już zapowiadają apelację. Wiosną ubiegłego roku studentka renomowanego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w tajemnicy przed rodzicami pojechała do Stambułu. Stamtąd tu umówione osoby przewiozły ją do miasta Kilis. Została ujęta przez służby w rejonie granicy turecko-syryjskiej. Dodatkowe środki bezpieczeństwa w okresie świąt wprowadzono w Grecji. Służby uspokajają jednak, że nie ma żadnych przesłanek, by obawiać się ataku podobnego do zamachu terrorystycznego w Berlinie w centrach handlowych, na lotniskach, w ateńskim metrze i innych środkach komunikacji miejskiej. W rejonie głównych atrakcji turystycznych i miejsc szczególnie chętnie odwiedzanych jest więcej policyjnych patroli. Część funkcjonariuszy jest ubrana po cywilnemu. Na greckich ulicach można też spotkać liczniejsze oddziały policji turystycznej. Przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa mówią o podwyższonej czujności w tym okresie. Jednak jak dodają, nie ma większych obaw o to, że mogłoby w tym czasie dojść w Grecji do takich ataków, jakie miały miejsce Latem w Nicei czy w tym tygodniu w Berlinie, gdzie terroryści wjechali ciężarówkami w ludzi. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wreila. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. <mulny> Uwaga kierowcy, przed nami niełatwy wieczór i trudna noc. Noc będzie pochmurna, na północy spodziewane są opady deszczu, poza tym mogą się pojawić, może się pojawić marznąca mrzawka i będzie ślisko. Temperatura spadnie poniżej zera, na Podkarpaciu nawet do minus 6 stopni, cieplej nad morzem, na wybrzeżu do plus dwóch stopni, ale poza tym mróz, opady deszczu albo mrzawka i będzie ślisko. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w centrum i na południowym wschodzie także marznąca mrzawka, nad morzem.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 Święta bez granic 2016. Już w piątek czwarta ostatnia licytacja. Tym razem mam dla Państwa wyjątkowy samochód to Ford Trójka. Pięknie oprawioną koszulkę Realu Madryt z autografami piłkarzy. Jedyną na świecie winylową płytę z trójkowym występem Katie Mellouy z podpisem artystki. Młod z autografem i trening z Anitą Włodarczyk. Wreszcie rękopis partytury muzyki do filmu Szwadron od Krześmiera Dębskiego w komplecie z urodzinowym winylem trójki oznaczonym numerem 3. Zapraszam w piątek o 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zatem do usłyszenia Kuba Strzyczkowskim Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe Ogrzewamy miasta i serca www.ciepłosystemowe.pl Partnerem akcji Święta Bez Granic jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Producent marki Polski Cukier Autopromocja Zapraszamy do reklamy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 Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki produktu, cukrzyca, aflowara. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Aromatyczna kawa Lawaca. jedyne 13.77 za 250 gram a Coca-Cola tylko 3.95 za 2,25 litra przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoksam. Tym razem dasz radę Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po czterech dniach Desmoksan i już nie palisz Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu Cetyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersią założenia rytmu serca Poniedawno przybytom zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Tu w kąciku drzewko płonie, a tam karpci w wannie tonie, może prądem skurczy byka, co spod noża wciąż umyka. Krok Karp ubity, w całym bloku nie ma prądu jak co roku, więc sąsiedzi niezbyt mili, żona jęcz, dziecko kwili, przyjechała straż pożarna, co jak zwykle jest ofiarna. Pogotowie przyjechało, abyś uszedł z tego cało. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, Idą święta, idą święta Krok po kroku, krok po kroczku Najpiękniejsze w całym roczku Idą święta, idą święta Bo w te święta jak pamiętasz Będą ciasta i prezenta Więc słuchaczu zapamiętaj Chwile ciepłe, które były By przez cały rok służyły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 Idą święta, idą święta Dziś olejnik uśmiechnięta I ręczista uśmiechnięty, mimo że nie dostał renty Uśmiechnięci są lekarze i rolnicy i malarze Kamieniarze, kominiarze, dekownicy i spryciarze Nawet autor uśmiechnięty, mimo braku w wierszu płet w całym roczku idą święta idą święta krok, krok po kroku krok, krok po, kroczku, po kroczku najpiękniejsze w całym roczku idą święta idą święta. Święta, idą święta idą święta idą święta idą święta dziś olejnik uśmiechnięta a z nią Kuba przy pierniku i rolnicy, i malarze. Wszystkiego dobrego. To był Karp z długą datą ważności. Archiwalny już dzisiaj. 22,7 trójek albo ZD3 małpa za 19 minut 17. Zapraszamy do trójki. Już jutro ostatnia trójkowa licytacja w ramach akcji Święta Bez Granic. Dochód z niej zostanie przeznaczony na stypendia dla uzdolnionej i mniej zamożnej młodzieży podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Do wylicytowania m.in. samochód Ford K. Wyjątkowy, bo to symboliczny ostatni, który zjechał z taśmy produkcyjnej w maju tego roku. Więcej Fordów K już nie będzie. Samochód jest w wersji limitowanej z naszymi trójkowymi barwami i napisem trójka. Jest to niezwykły samochód. Mariusz Jasiński z Ford Polska. A jest to egzemplarz wyjątkowy, dlatego że kończył produkcję tego samochodu w fabryce w Tychach. Wygrzewam lustereczko, żeby później folia nie wstała z lusterka. Wygrzewam... Dodajemy tutaj troszeczkę smaczku. Barwy trójki są, więc taki mały dodatek, no i plus logo na tyle. Kiedyś takie samochody z wersji limitowanej, to jeszcze oczywiście się tak nie nazywało, to właściwie był każdy samochód, jaki powstawał przed wojną. Szymon Sautysik, redaktor naczelny Top Gear. Właściwie każdy egzemplarz był inny, więc można powiedzieć, że to były takie pierwsze limitowane do jednej zaledwie sztuki samochody. Zresztą tradycją kiedyś było wypuszczanie tylko przez firmy samochodowe, takie jak na przykład Rolls-Royce, samych podwozi i silników, a właściciel już decydował, jak chce te samochody karosować, bo to wynikało z tej starej sztuki karosowania karoc, czyli tych pojazdów, którymi się poruszaliśmy jeszcze w dwa wieki wstecz. Czyli na początku można powiedzieć, że każdy miał limitowany samochód. Dokładnie tak. Edycje specjalne to są samochody produkowane dla kolekcjonerów. Juliusz Szalek, dziennikarz motoryzacyjny z Wirtualnej Polski. Ale też dla ludzi, którzy chcą mieć samochód, który jest już w miarę popularny, ale odróżnia się czymś specjalnym. Jest kilka takich, które wzbudzały wyjątkowe emocje. Michał Gąsiorowski, dziennikarz trójki. Autor książki Od koła do formuły 1. Historia motoryzacji. Na przykład przy okazji produkowania Ferrari Enzo stworzono specjalną liczbę limitowanych, oczywiście egzemplarzy, które się nazywały FXX. Brał przy ich projektowaniu i tworzeniu udział Michael Schumacher. Wyprodukowano dokładnie... 31 sztuk tego samochodu. Nie mógł jeździć po drogach publicznych, był dopuszczony tylko do jazdy po torze, ale Ferrari gwarantowało, że właścicielowi takiego samochodu dostarczy to auto na każdy tor, na który sobie zażyczy. Mistrzem w tym jest Lamborghini. Dla samego modelu Gallardo powstało ponad 25 edycji specjalnych i oczywiście one wyróżniają się na przykład kolorem lakieru, wykończeniem wnętrza. Silniki z reguły są takie same. Porsche produkuje również edycje specjalne, tradycyjnej 911 na przykład na 50-lecie istnienia marki. Zwykłe marki też próbują coś takiego. Powstaje wersja na przykład z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Taką edycję zafundował Volkswagen, ale z reguły, jeśli mówimy o edycjach specjalnych, to dotyczy samochodów supersportowych lub sportowych, ale warto powiedzieć, że też maluch nasz miał edycję specjalną. Happy End na zakończenie produkcji wyprodukowano kilkaset sztuk właśnie takiej edycji specjalnej. Był na przykład Aston Martin 177 zaprezentowany całkiem niedawno. Co ciekawe, jeden z tych samochodów kupiła policja w Dubaju, żeby mieć w swojej flocie taki właśnie samochód z takich super szybkich Lamborghini Murcielago, ale zaprojektowany przez Versace. I w ogóle tych projektantów, którzy wzięli się zaprojektowanie kilku samochodów specjalnych takich edycji było bardzo dużo, że przypomnę na przykład Bugatti Veyron zaprojektowany przez Hermesa. Osiągana naprawdę zawrotne ceny. Gucci zaprojektował kiedyś świata 500. Zresztą jeżdżą te samochody do tej pory, specjalne felgi, pasy, wszystko właśnie w barwach Gucci'ego. Zresztą świat 500 miał wiele takich limitowanych edycji, m.in. z filmu Kung Fu Panda. Z jednej strony to jest chęć wyróżnienia się, ale z drugiej to też inwestycja, bo wiadomo, że samochody, które są produkowane w bardzo małej liczbie egzemplarzy, zresztą jak każde dobro, a zwłaszcza dobro luksusowe, szybko nabierają na wartości i okazuje się, że takie auta są dużo cenniejsze niż samochody popularne czy te produkowane normalnie na dużą skalę. Co my tu jeszcze mamy? A! Sebastian Vettel, czterokrotny mistrz świata Formuły 1 też wziął się za projektowanie samochodu. Stworzono specjalne Infinity FX50. Miało karbonową lotkę z tyłu, specjalny dyfuzor właściwie jakoś specjalnie może nie różni się od zwykłego modelu, natomiast wyprodukowano tylko 150 sztuk tego samochodu i kosztował dwa razy więcej niż zwykły model. Trójkowy Fordka jest tylko jeden, będzie mógł jeździć po wszystkich drogach. Liczymy więc na Państwa aktywność jutro. W czasie licytacji po 16, jak mówi Kuba, obecność obowiązkowa, a o Fordzie K i innych, tym Fordzie w wersji trójka, tym jedynym, jednym jedynym i innych specjalnych autach rozmawiała Izabela Woźniak. Wracając do choinki tej za dawnych lat, pan Karol napisał Cała moja rodzina doskonale pamięta watę na choince, bo ja niestety w 84 roku postanowiłem sprawdzić, czy wata się pali. Pali się. Choinka też, firanki i zasłony również. Czy ma pan włosie anielskie? Angielskie? Anielskie, anielskie a... włosie. Aniel. It's not so for I compare the wife to see a face. Said, Son, thank you for the cookies. No. Państwa zawsze, corocznie kart. Dlaczego w tym roku jest nagrany przez artystów? Nie, mamy dwie wersje. Wersja nagrana przez amatorów i wersja nagrana przez zawodowców. Widocznie trafiła Pani na tę wersję zawodową, profesjonalną znaczy się, jak mówi Wojciech i 7 trójek, albo ZD3 małpa Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zamki w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim należą do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Kto był, ten wie. Nie bez powodu reżyser Jerzy Hoffman właśnie tam kręcił sceny do pana Włodejowskiego. Teraz oba zespoły zamkowo-parkowe są dostępne dla turystów, a piecze nad nimi sprawuje fundacja Pro Arte et Historia. O losach obu obiektów opowiada prezes fundacji Marek Zaczek. Założyciele Baranowa, ród Baranowskich, stąd nazwa Baranów, tak jak i założyciele Krasiczyna, krasicy Stąd się wywodzą pierwotne nazwy i, i obecne nazwy tych zamków. Natomiast później te zamki przechodziły różne koleje. Można śmiało powiedzieć, że połowa polskich znamienitych rodów brała udział w różnej formule we własności tych zamków. Czy to poprzez małżeństwa, czy poprzez upadki, czy poprzez kupno, czy poprzez przejęcia. Witamy w Zamku w Krasiczynie. Do... Welcome to Krasiczyny Castle. Organizujemy magiczne święta w Zamku, w Waranowie Sandomierskim i w Krasiczynie. Dyrektor marketingu Fundacji Magdalena Ziemska. Jest też dużo rodzin, które co roku do nas przyjeżdżają, a co ważne, nasza oferta też jest dedykowana osobom samotnym, które nie mają nikogo bliskiego, a dzięki temu, że w szerszym gronie spędzą te wyjątkowe dni w tak magicznym miejscu, z historią, z tradycją, w tle, nie czują się same i czują magię tych święty. Czy troszkę śniegu już u Państwa jest? Na zamówienie dla naszych gości jest śnieg, mamy nadzieję, że jeszcze go przybędzie więcej. Przyja to idealnie spacerom. W tej chwili są już coraz mhm. lepsze drogi do tej perły polskiego renesansu. Turysta pan Andrzej właśnie wrócił z Krasiczyna. Rzeczywiście obiekt jest imponujący. Park jest jeden z ciekawszych chyba, jakie widziałem. Miłożąb, który ma specjalne właściwości, spełnia życzenia. Należy obejść trzy razy, przeciwnie do wskazówek zegara, i pomyśleć, że życzenie spełnia się. Przeszedłem nad wczoraj i jedna z osób potwierdzała, że się spełniło. po drugiej wojnie światowej. Wiele zabytków było w różny sposób wykorzystywanych. Teraz widzę, że oba zamczyska są wyremontowane w świetnej formie. Po wojnie obydwa te zamki popadły w ruinę. czym trafił pod zarząd fabryki samochodów osobowych. Był to ośrodek no. wypoczynkowy FSO. Później zespół szkół drzewnych. No i w końcu trafiło to, myślę, że pod odpowiedni nadzór Agencji Rozwoju Przemysłu i stąd decyzje o odbudowie i poniesionych nakładach na renowację. To jest duży teren wszystkim tam też są parki. Zespół pałacowo-parkowy. Czterech wieków nie mają te drzewa, ale... Ale, ale mało niektórym tak? brakuje, bo część drzew ma metryki. W wywładaniu rodu sapiechów były sadzone odpowiednie drzewa z racji narodzin następnego członka rodu i stąd dzisiaj mamy nazwy tych drzew obok tabliczka z informacją na cześć którego potomka zostało dane drzewo posadzone. No i mamy tam właśnie zarówno w Baranowie jak i w Krasiczynie przepiękne tulipanowce. W maju zapraszam jak one w pełnej krasie rozkwitają, a takich tulipanowców w Polsce dużo na pewno nie ma. Ten obiekt ma również tą zaletę, że można przynocować i to w dobrej cenie. Niedaleko również do ciekawych miejsc, jak chociażby Twierdza Przemyska, bardzo ciekawe miejsce, chyba mało znane i niedoceniane w Polsce. Są również pokoje w zamku. Niestety spałem w pawilonie powozownia, to się nazywało, tak jak mnie pamięć nie myli. Mogłem zamieszkać w pałacu, ale wolałem zadbać o swój budżet. Jest również restauracja, przynajmniej to, co udało mi się spróbować, było rzeczywiście na poziomie i to w takich cenach, powiedzmy, nie warszawskich. O historię i współczesność zamków w Krasiczynie i w Baronowie Sandomierskim pytała Ewa Dudzińska. No i samo się śpiewało. Wstań, unieś głowę. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.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 Jak żadne inne. A w Lidlu na Święta mamy to, co najlepsze. Bo już teraz świeże filety z łososia tylko 4,69 za 100 gramów. 4,69. A świeże schab wieprzowe bez kości jedynie 9,79 za kilogram. 9,79. Lidle co tydzień coś nowego. Winston Churchill powiedział, nakazuję wam podpalić Europę. Zadania były wykonywane w nocy, cicho i po ciemku. Cicho ciemni radio.pl Byli to spadochroniarze wyszkoleni w Wielkiej Brytanii. przygotowanie do walki podziemnej, do sabotażu, do dywersji, do tajnej radiowej łączności. Lądowanie było nad wyraz bolesne. Mimo bólu w nogach nie zapomniałem spełnienia przyrzeczenia i ucalowałem polską ziemię.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 grudnia minęła 17. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Niemiecka policja potwierdza kolejne dowody wskazujące na młodego tunezyjczyka jako sprawcy zamachu w Berlinie. Prawdziwi policjanci pomagali gangsterom, którzy wyłudzali pieniądze i napadali na tiry, a robili to metodą na policjanta. Gang tworzyli kibole ruchu chorzów. Ciągle rosną ceny paliw i według prognoz po świętach czekają nas kolejne podwyżki. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec potwierdził, że w kabinie polskiej ciężarówki wykorzystanej do zamachu w Berlinie były odciski palców 24-letniego Anisa Amriego. Według władz wzmacnia to podejrzenia, że to właśnie Tunezyjczyk dokonał ataku podczas przedświątecznego jarmarku. Mężczyznę wciąż nie udało się zatrzymać mimo listu gończego, który za nim wydano i publikacji jego wizerunku. Z Berlina Wojciech Szymański. Niemiecki minister powiedział, że służby mają nowe dowody świadczące o udziale podejrzanego w zamachu. Wiem. W kabinie ciężarówki znaleziono odciski palców, a także inne wskazówki, które to sugerują. Polityk dodał, że służby w Niemczech i Europie robią wszystko, co w ich mocy, aby ująć sprawcę. Minister poinformował o stanie dochodzenia kanclerz Angela Merkel, która mówiła służby pracują z dużym zaangażowaniem, bo wszyscy wiedzą, że miliony ludzi czekają na szybkie rezultaty i na szybkie ujęcie sprawcy. 24-letni Anis Amri poszukiwany jest w Niemczech i Europie. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono 100 tysięcy euro nagrody. Mężczyzna podejrzany jest o przeprowadzenie poniedziałkowego zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, w wyniku którego zginęło 12 osób a ponad 50 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. W serwisie Trójki kolejne tematy. Funkcjonariusze katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 członków gangu, który zajmował się przestępstwami metodą na policjanta, a wśród zatrzymanych są też prawdziwi Policjanci, którzy dostarczali przestępcom informacje. Śledztwo w tej sprawie trwało dwa lata. Gangsterzy dokonali w całym kraju serii brutalnych wymuszeń rozbójniczych. Mieli mundury, kamizelki z napisem policja i broń palną. Wchodzili do mieszkań i wyłudzali pieniądze, informuje rzecznik CBSP Agnieszka Hamelusz. Dochodziło do takich pseudo przeszukań na podstawie sfałszowanych nakazów prokuratorskich, gdzie były również na przykład podrobione pieczęcie prokuratorskie. Rzekomo fałszywi policjanci szukali narkotyków w tych mieszkaniach, natomiast oczywiście chodziło przede wszystkim o zabór pieniędzy. I ich łupem padało w sumie od kilku do kilkunastu tysięcy, a nawet kilkuset tysięcy złotych za każdym razem. Takich zdarzeń mają na swoim koncie co najmniej kilkanaście na terenie praktycznie całego kraju. A wśród zatrzymanych są też policjanci katowickiego CBŚP, którzy współpracowali z przestępcami. Przekazywali mi informacje o tym, kto w przeszłości miał problemy z prawem, mimo może mieć dużo gotówki. To był pretekst do przeszukania domu czy firmy. Podczas rozpracowywania tej grupy policjanci Centralnego Wyrażniczego Policji z Katowic wpadli właśnie na trop, że ich koledzy sprzedają informacje. Przestępcom i w związku z tym natychmiast poinformowali Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. I dzięki bardzo dobrej, ścisłej współpracy również ci nieuczciwi funkcjonariusze zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Gangsterzy napadali też na tiry. Według prokuratury mają na koncie między innymi kradzież samochodu z ładunkiem wartym milion złotych. Policjanci ustalili, że większość sprawców to członkowie bandyckiej bojówki założonej przez pseudokibiców Ruchu Chorzu. Część łupów inwestowali w firmy słupy. Nie kończy się wojna domowa na wschodzie Ukrainy. Przeciwnie w ostatnich w niech liczba ostrzałów wzrosła dwukrotnie. Coraz częściej w walkach separatystów z Ukraińcami używana jest też artyleria. Ofiary są po obu stronach relacja Pawła Buszki. Jak poinformował wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Hack, liczba ostrzałów wzrosła o 75%. Z kolei ostrzałów artyleryjskich jest o 300% więcej niż w zeszłym tygodniu. OBWE informuje o 985 wybuchach pocisków wystrzelonych z różnego rodzaju artylerii, moździerzy, czołgów i systemów rakietowych. Zdecydowana większość zanotowanych przez obserwatorów wybuchów miała miejsce w okolicach Switłodarskiego Łuku. Od czterech dni trwają tam ataki separatystów, w wyniku których co najmniej pięciu Ukraińskich żołnierzy zginęło, wielu zostało rannych. Wiceszef misji OBWE podkreślił, że od początku roku w Donbasie nie było ani jednego dnia bez wystrzałów. Według statystyk Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od początku roku w Donbasie zginęło 83 cywili, a 305 zostało rannych. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wbrew wcześniejszym prognozom cały czas drożeją paliwa na stacjach. Cena litra benzyny wzrosła średnio o 3 groszy za litra, oleju napędowego o 5 groszy. Zstaniał tylko autogaz, mówi Urszula Cieślak z ludzkiego biura Reflex, która obserwuje sytuację na rynku paliw. Te podwyżki, które notujemy w przypadku benzyny, oleju napędowego są konsekwencją coraz wyższego poziomu cen na rynku hurtowym. W tym tygodniu ceny hurtowe paliw dalej rosły, dlatego nie można wykluczyć, że po świętach średnie ceny paliw znów będą wyższe. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na Wiadomości w skrócie zapraszamy o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl Bordy, Krzysztof Łoniewski. Wybrali go we wtorek, dziś oficjalna prezentacja. Ferdinando de Georgiego w roli trenera naszych siatkarzy. Oczywiście pytano go na konferencji prasowej, czy poprowadzi Białoczerwonych do tytułu w Mistrzostwach Europy. Ta impreza w przyszłym roku na polskich parkietach. l'augurio, che tutti. To jest życzenie, które mamy wszyscy, żeby tak było. Un po di strada da fare, ancora. Tak. Ale jest trochę drogi do tego celu. Pero ce lo auguriamo io. Ale miejmy nadzieję, że do tego momentu dojdziemy. No właśnie, miejmy nadzieję, a więcej o planach Ferdinando de Giorgiego na pracy z naszymi siatkarzami już za kilka minut zapraszamy do trójki. Po siatkówce piłka i dobre wiadomości tyczące się naszej reprezentacji. Kończy rok na 15. miejscu w rankingu FIFA. Nic się nie zmieniło w porównaniu do poprzedniego notowania. Niewiele zresztą mogło. Przez ostatni miesiąc meczów kadry przecież nie było. Prowadzą Argentyńczycy przed Brazylijczykami i Niemcami na czwartym miejscu reprezentacja Chile. Zatem latny nosi w natarciu. Myśląc o turnieju czterech skoczni, liczymy na atak na na czołowe miejsca? Naszych skoczków. Dziś trener Stefan Horngacher powołał kadry na te zawody. Niespodzianek nieba, bo niby czemu miałyby być. Naszym idzie od początku sezonu nieźle, a w, pierwszych, w pierwszym z czterech konkursów w Obersdorfie wystąpią Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Klemens Murańka i Jan Ziobro. Kończymy inną dyscypliną zimową, hokejem konkretnie i sporą wpadką niejakiego Petera E. Krótsze nazwisko Szweda nieprzypadkowe. Otóż ów były trener reprezentacji Polski, a ostatnio szkoleniowiec automatyki Gdańsk, został zatrzymany przez policję pod zarzutem kradzieży szlifiarki do ostrzenia łyżew. Naprawdę. Na wybrzeżu pracował bez sukcesów od maja. Właśnie został wylany z pracy i na odchodne zabrał ze sobą orzeczony sprzęt o wartości 16 tysięcy złotych. Przyznał się do kradzieży i zamiast szykować się do świąt po drugiej stronie Bałtyku, poznaje uroki Gdańskiego aresztu. I to tyle w sporcie po 17. Kolejne za dwie godziny, za kwadrans Gambo lubię. To będzie bardzo sportowa godzina, bo już za chwilę przybliżymy postać nowego trenera, czyli Ferdinando de Giorgi, nowego trenera naszych siatkarzy. Potem biegam, bo lubię, zakończymy sezon. Tak e, i podpowiemy, podpowiemy, co jeszcze można kupić biegaczom pod choinkę. Czyli prezenty dla biegaczy, a później za jakieś pół godziny w studiu pojawi się Henryk Sytner, z którym otworzymy sezon narciarski. narciarski. Tak, Pierwsze jest. informacje śniegowe, już dziś o 17.35. Ja jestem więc. zainteresowany taką obecnością sportu na antenie. To teraz jeszcze, jeszcze ważne informacje dla kierowców. Kierowców rajdowych i nie tylko, przede wszystkim dla normalnych kierowców, bo będziemy mieli bardzo trudne warunki jazdy wieczorem i w nocy. Noc będzie pochmurna, na północy spodziewane są opady deszczu, poza tym spodziewane są opady deszczu albo marznąca mrzawka, bo temperatura spadnie prawie wszędzie poniżej zera, nawet do minus 6 stopni na Podkarpaciu, tam najzimniej. Jedynie nad, nad samym morzem, do plus dwóch, ale to wyjątek. Poza tym temperatura poniżej zera i opady deszczu albo mrzawka marznąca, nie muszę mówić jakie będą tego efekty. Jutro w ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, miejscami wciąż jeszcze przelotne opady deszczu, w centrum i na południowym wschodzie możliwa marznąca mrzawka, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 4 na Pomorzu Środkowym i na Pomorzu Zachodnim. Wigilia i święta wstępnie zapowiadają się pochmurno z opadami deszczu. Będzie ciepło w drugi dzień świąt na południu temperatura nawet do plus 10 stopni, ale we znaki da się silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ryneusz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kupując telewizor, otrzymasz w prezencie nawet 15% jego wartości na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Ja się chciałam zapytać, kiedy wreszcie Marcin Łukawski wróci na antenę. Proszę mu przekazać, że czekamy na niego, bo złoty mikrofon dostał i dalej go nie ma. Dziękuję pani za telefon w imieniu Marcina i to nie, nie jedyny telefon w, w jego sprawie. Marcel wraca już za chwilę, jeszcze tylko święta, sylwestry i zaraz po sylwestrze już będzie. Przywita się z państwem o poranku. 12 minut po 17:00 popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. The snowman, he's a jolly happy soul With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of coal frosty the snowman is a fairy tale they say he was made of snow but the children know how he came to life one day there must have been some magic in that old silk hat they found for when they placed it on his head he began dance around Oh Frosty the snowman was alive as he could be and the children say he could laugh and play just the same as you and me Oh Frosty the snowman knew the sun was hot that day So he said let's run and we'll have some fun now before I melt away me if you can he led them down the streets of town right to the traffic cop and he only paused a moment when he heard him holler stop for frosty Frosty's the snowman, snowman had to hurry on his way but he waved goodbye saying don't you cry i'll be back again someday Thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, -thump -thump -thump look at frosty gold. Hey, thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, -thump -thump -thump over the hills of snow. na Tu trójkę 14 minut po 17, gdzie niegdzie już jest źle, na przykład na autostradzie A4 pod Wrocławiem, tam w megakorku, jak to określa, stoi nasz słuchacz, pan Karol. mega korek pod Wrocławiem na czwórce 4 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa, radio.pl albo sms-em 71-335. Jeśli chodzi o korki, to pewnie będzie jeszcze gorzej, bo to dopiero 17.15, a jutro będzie najgorzej, bo jutro piątek i wiele osób, wiele, wiele osób z państwa pewnie na święta się będzie jutro po południu i w sobotę rano wybieramy. I w sobotę rano na antenie trójki e, informacje dla kierowców. Przed każdą pełną godziną, przed serwisem będziemy nadawać informacje dla kierowców. I liczymy także na informacje od państwa. 22 i 7 trójek albo zd trzymał małpopolskieradio.pl. Jeśli chodzi o warunki drogowe, to e, teraz korki, a wieczorem i w nocy może być bardzo ślisko, bo skoro będziemy mieli deszcz albo mrzawkę i temperaturę poniżej zera, tam to sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że będzie ślisko. Jazda figurowa na łyżwach. Ale my teraz o siatkówce. Zapraszamy do trójki. Ferdinando de Giorgi jest od wtorku trenerem polskich siatkarzy. Dziś po raz pierwszy został oficjalnie zaprezentowany w nowej roli. Wraz z prezesem związku spotkał się z dziennikarzami. Na Stadionie Narodowym był Tomasz Gorozdowski. Trener Georgii o sobie mówił niewiele, tak na dobrą sprawę praktycznie nic. Mówił tylko o siatkówce, którą widać i słychać. Ta siatkówka jest jego pasją. Zawodnicy mają dawać siebie wszystko, a zespół, i to jest najważniejsze chyba, zespół ma wygrywać. Allora la, la nostra squadra deve partecipare sempre con l'obiettivo di avere il massimo da quello che fa. powinien grać zawsze w taki sposób aby wygrywać wszystko w czym będzie uczestniczył, czym będzie grał. Ma non esisteranno, diciamo, partite se vinci o perdi è la stessa cosa, o aspettiamo poi le partite dopo. Questo non esisterà Ale sure. nie będę na pewno takich meczów, że czy wygrasz, czy przegrasz, to jest e, wszystko jedno. Chi gioca dovrà dare il massimo in quel momento. Ten, który gra, ma dać maksimum w momencie, kiedy jest na boisku. Trenera De Giorgi tłumaczył Alojzy Derek, były zawodnik, asystent w kadrze trenerów Niemczyka i Lozano. Jako zawodnik był naprawdę świetny na tej pozycji, na jakiej grał, bardzo dobry, rozgrywający, ma ogromne doświadczenie, grał w tej reprezentacji Włoch w okresie, kiedy zdobywali właściwie największe osiągnięcia. To wszystko niejako gwarantuje, że... Potrafił to, co obserwował, przełożyć potem na pracę jako trener. No właśnie, a jako trener pan zna ten jego program, który pan przedstawiał innymi Związkowi? To, co mówił, w jaki, sposób, w jaki sposób chce zorganizować grę tej reprezentacji, w jaki sposób chce dotrzeć do zawodników, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, mnie to bardzo przekonywało, to jest bardzo profesjonalne, dobre, jeżeli to uda mu się zrealizować w całości, na pewno będzie miało to przełożenie na grę. Doświadczenie mieli wszyscy trenerzy, którzy brali udział w konkursie. Czemu wygrał The Giorgi? Co zadecydowało? O tym mówi prezes związku Jacek Kasprzyk. Znajomość. Znajomość polskiego siatkarza od początku do końca, od młodego do starego. Znajomość ligi i to, co należy zrobić, żeby poprawić jakość gry i reprezentacji, no i poszczególnych zawodników. To jest fajny człowiek, to jest, to jest spokojny człowiek, choleryk, dowcipny. W zależności od sytuacji. Jak trzeba to skarci, jak trzeba pochwali. Tak jest uśmiechnięty, jak było dzisiaj widać na konferencji. Generalnie jest to dobry człowiek. Ale dla rywali ma być kat. I tyle. Dziś na Stadionie Narodowym mowa była, mm, mowa była też o Mistrzostwach Europy, które w sierpniu odbędą się w Polsce i których mecz otwarcia odbędzie się na Stadionie Narodowym właśnie. I to przy niebyle jakiej publiczności, bo ma być, wyobraź sobie, 70 tysięcy kibiców. Przynajmniej tak twierdzi prezes stadionu Jakub popara Oczywiście, jeżeli uda się pobić rekord, to będzie bardzo sympatycznie. Stałe miejsca na stadionie to jest 58 tysięcy krzesełek, plus loże, plus strefa biznes. Więc de facto jest to ponad 60 tysięcy miejsc, plus... Trybuny, które pojawią się na płycie stadionu na około 8-9 tysięcy miejsc. Sumarycznie jest możliwość, żeby na Stadionie PG Narodowym na meczu otwarcia Mistrzostw Europy Piłce Siatkowej gościło 70 tysięcy gości. A że siatkówkę na Narodowym da się oglądać, to udowodniły Mistrzostwa Świata, których otwarcie było właśnie tutaj w Warszawie. A że z samej góry trzeba używać lornetki, to nieważne. Liczy się atmosfera, 70 tysięcy ludzi na siatkówce, może być pięknie, a już wiemy, że zagramy. Z Serbią i to będzie czwartek. A to będzie mecz otwarcia? Tak. Czwartek? Tak. Która godzina? No tego jeszcze nie wiadomo, Taki? ale będzie czwartek. Pewnie dwudziesta. Siedemdziesiąt, zastanawiałem się, jak, jak prezes chce wcisnąć 70 tysięcy na no narodowy. No wiesz. tak, ale skoro będą te trybuny ustawione na, mur, na płycie, znaczy się, no żużel też się dobrze na narodowym oglądało. Zależy, który. Ja byłem na tym pierwszym, niestety. No właśnie. Do czasu się dobrze oglądało. Dach powinien być zamknięty. Tomasz Gorazdowski. Krzysztof Łoniewski już po drugiej stronie. Za chwilę biegam, bo lubię zamknięcie sezonu. Później Henryk Sytner otworzy sezon narciarski. Tomek, mam do ciebie prośbę, żebyś na koniec jeszcze z taką samą emocją powiedział, kim ma być dla rywali trener De Giorgi. Dla rywali to ma być kat. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wind. You. We'll Blackfield. Tu trójka, audycja popołudniowa, Krzysztof Łoniewski w studiu. Widzisz tę oto tam figurkę, która stoi na parapacie? No, widzę. No a wiesz co to jest? Jeszcze nie. nie? To, to Weź do ręki i przeczytaj, bo tam wszystko jest napisane. No. Hetman 2014, Dziennikarz Roku. Hetman Wielki Koronny czy to jest Hetman nagroda, To jest nagroda dla audycji popołudniowej i porannej za słynny pojedynek szachowy, który toczyliśmy. Jej. I z tego, co pamiętam, południe przegrało to, to... Delikatnie, no no nie, delikatnie, no nie z Mogło trawie. być odwrotnie, o mały włos, mogło być odwrotnie. To była tak zacięta walka jak pomiędzy Kariakinem a Karlsenem. Bardziej. nawet. Chciałem bardzo serdecznie przypomnieć panu Robertowi, jak to prawie dwa lata temu na dworcu w Poznaniu omawialiśmy taktykę szachową, a zupełnie nie znam się na szachach, proponowałem zastosowanie gambitu, cokolwiek to znaczy. Fajne wspomnienia. No, dziękuję. Panie, zastosowałem ten gambit. A to nie jest pan to znaczy. I wtedy Marcel był niestety Carlsenem. I nie był Armagedonu. Ale Marcel wraca. Oni tam mają niezłą pakę w poranku. Mówisz o ekipie szachowej, tak? Tak, tak. No, Przez nią o radiowej. <głos> Żarty na bok. Biegam, bo lubię. Hetmana, proszę odstawić na miejsce. Tak, bo już mi się na parapecie. Przykleił do dłoni delikatnie. No to co? Biegamy. Biegamy. Kończymy sezon. Tak jest, w ostatnim tegorocznym biegam bo lubię podpowiedź dla spóźnialskich, którzy mają wśród bliskich biegaczy. Co można kupić im pod choinkę dziś wieczorem, względnie jeszcze jutro przez cały dzień podpowiada Jan Goleń ze sklepu biegowego? Sprzęt biegowy ma to do siebie, że jest rozmiarowany, i ryzykowną sprawą jest kupowanie na przykład butów biegowych czy odzieży dla biegacza, no nie znając jego parametrów biegowych. Jeszcze w butach dochodzą jeszcze takie czynniki, czy ktoś jest na przykład pronatorem, czy supinatorem, czy, czy ląduje napięcie, czy na palcach różne tam dodatkowe sprawy. Najlepiej by było, jakby ten klient jednak osobiście do nas trafił i na przykład takim super rozwiązaniem byłoby dać frigaczowi naszemu, któremu obdarowujemy go, kartę upominkową. Zakodowujemy konkretną kwotę w kasie, płacimy i biegacz dostaje kartę i tą to płaci przy odbiorze, a wybierze sobie to, co, co mu najbardziej pasuje. Z ubiarami jest podobna sytuacja. Też możemy nie trafić, jeśli chodzi o, o dopasowanie. Bardzo częste są sytuacje, że po, zaraz po świętach mamy tutaj nawał klientów, właśnie którzy chcą coś wymienić albo oddać, bo, bo nie trafiona rzecz, więc może rzeczywiście ta karta opominkowa byłaby fajna. Różne takie akcesoria biegowe są dosyć bezpieczne, na przykład jakieś pasy z bitonami na przykład jakieś buffy. Czyli takie kominy, czapki. Rękawiczki to już gorzej, bo też wydługość palców jest rozmiarowana. Z czapkami troszkę one są w standardowej wielkości zwykle. Gadżety takie dodatkowe. Zegarek już też raczej niekoniecznie. Z zegarkami jest tak, że te zegarki mają bardzo dużo różnych funkcji. Nie wiadomo, na jakie jest zapotrzebowanie ubiegacza. Jeszcze takie dodatkowe lekkie ryzyko z elektroniką jest, że jeżeli ona już jest uruchomiona przez biegacza, to troszkę skomplikowana jest kwestia zwrotowa. Bardziej, bo tu już zaczyna bić gwarancja i, i może nie zawsze da się to tak gładko zrobić, jak na przykład z jakimś akcesorium. Z Pańskiego doświadczenia, od wielu lat jest Pan w branży, co się najlepiej sprzedaje przed świętami, właśnie jako prezent? Wspominamy o tych bafach, kominach, to jest zawsze taki hit, bo to coś, co jest prostą rzeczą, a na wiele sposobów można zastosować to. To nie jest droga rzecz. No, kilkadziesiąt złotych zwykle, to jest chyba, że jakiś taki bardzo wyszukany, no to trzycyfrowa liczba się robi. To jest nakrycie głowy, które można zrobić na 10 sposobów. To może być szalik, to może być opaska, czapka, potówka. Tych czapek też parę wariantów, a robi się to z takiego komina, który w najprostszym wariancie jest z mikrofibry. To jest taki materiał, który świetnie zbiera widgoć odprowadza ciepło, ale jeżeli odpowiednio go uformujemy, to może być termoizolujący też czyli na czapka na przykład na zimę. No i jakby słuchać pana Janka a warto, to wychodzi na to, że to biegowe towarzystwo mocno kapryśne. Butów im nie kupuj, odzieży biegowej też nie zegarka w żadnym razie, Re, ty co no, kupować? Buty to wiadomo, że nie ma. Buty no też sam sobie musi. A co Pawłowi kupiłeś? W... Januszewskiemu. No muszę to powiedzieć. Szampon do włosów dla biegaczy. Pozdrawiamy Pawła przy okazji bardzo serdecznie i życzymy wszystkim biegaczom i tym kapryśnym, i tym bezproblemowym dopasowanych prezentów do ich biegowych potrzeb, samych rekordowych biegów w przyszłym roku. No i żeby ich komisje, komisje, kontuzje omijały. Co się tak uśmiechać? Komisje miała? też, nie? Komisje no bo o tym szamponie cały czas myślę, taki zwaniaczek z ciebie, tak? szampon dla Pawła. No. Poczekaj już. poczekaj lat kilka, zobaczymy. Czekam, czekam. No właśnie. Eee, no to co, wszystkiego to teraz, dobrego, teraz drodzy spójrz, biegacze. Spójrz, kto z tyłu czeka za twoimi. Czujesz oddech na plecach, mój drogi? Czuję, czuję, nawet dotyk. Kończymy sezon y, biegowy, zaczynamy sezon narciarski. Nie Henryk... kończymy biegowego. A w żadnym razie. Wracamy tuż po nowym roku. Sezon biegowy trwa przez cały rok, mój drogi. No dobrze, ale narciarski zaczynamy. Ale żeby pojechać na narty, warto pobiegać. Henryk to potwierdzi. Henryk Sytner już po drugiej stronie szyby, za chwilę pojawi się w studiu, za minut kilka i opowiemy państwu o warunkach narciarskich. W kraju czy za granicą, Heniu? W kraju, w kraju. No, warunki w kraju. <śmiech> nabrałeś no wody w ustawie. Henryk za chwilę wszystko wyjaśni, Merry Christmas, I don't want to fight Pan redaktor zawsze się cieszy, jak nie ma pogody, takich coś od paru lat słyszę. Chciałem tak lekko zmartwić, że we Włodowicach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mamy śnieg i zapowiadają się białe święta. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękuję za telefon 22 albo 7 trzymał albo ZD3 Minęła 17.30. Już za chwilę ekonomii, ale najpierw skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Trzy dni po zamachu bożonarodzeniowy jarmark na Breitscheidplatz w Berlinie znów działa. W ataku zginęło 12 osób, a prawie 50 zostało rannych. O tragedii przypominają setki zniczy oraz brak kilku stoisk zniszczonych przez ciężarówkę wykorzystaną przez terrorystę. Sytuacja jest nadal daleka od normalności. Między rzędami stoisk i drewnianych budek widać więcej dziennikarzy i policjantów niż turystów. Po poniedziałkowym zamachu także Brytyjczycy wprowadzili dodatkowe środki bezpieczeństwa. Jest więcej policyjnych patroli, a w miejscach publicznych ustawiono bariery mające zapobiegać atakom przy użyciu pojazdów jak w Nice i Berlinie. Wzmocnione środki bezpieczeństwa towarzyszał świątecznym jarmarkom, m.in. w Londynie i Birmingham. Z kolei w katedrze Canterbury obok żłóbka stanęli uzbrojeni policjanci. Służby weterynaryjne nie stwierdziły nowych ognisk ptasiej grypy w województwie podkarpackim. Kontrolę przeprowadzono po wykryciu wirusa H5N8 w gospodarstwie w Wapowcach pod Przemyślem. W sumie sprawdzono 85 gospodarstw w których rolnicy hodują drób. Ptasią grypę przenoszą dzikie ptaki, dlatego służby sanitarne i weterynaryjne apelują do hodowców, by drób trzymali w zamknięciu. Muszą też codziennie kontrolować stada pod kątem choroby. Pełny serwis trójki na 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Dzień dobry. Rząd chce zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów opowiedział się za przekazaniem 25% środków zgromadzonych w OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pozostała część ma trafić na indywidualne konta emerytalne. Przekazanie części środków do funduszu oznacza też dopisanie ich do subkont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W trzecim kwartale tego roku sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, ale pojawiły się oznaki spowolnienia koniunktury, w tym spadek dynamiki sprzedaży krajowej oraz niższe wydatki na środki trwałe w sektorze prywatnym podał NBP w raporcie o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2016 roku. Obserwowana, obserwowana równocześnie kontynuacja wzrostu zatrudnienia może jednak sugerować przejściowy charakter pogorszenia koniunktury dodaje NBP. Sprzedaż krajowa rosła w trzecim kwartale znacznie wolniej niż w ciągu ostatnich czterech lat. Na słabe wyniki złożyły się głównie przemysł i borykające się z ograniczonym popytem inwestycyjnym budownictwo. Lepsze rezultaty osiągnęły przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr konsumpcyjnych, korzystające bezpośrednio z wyższych dochodów gospodarstw domowych uzyskanych dzięki programowi Rodzina 500+, i dobrej sytuacji na rynku pracy. Natomiast dynamika Sportu, nieznacznie wzrosła względem poprzedniego kwartału, do czego z kolei przyczyniły się głównie firmy z kapitałem zagranicznym. Czytamy w raporcie. Istnieje spory rozdźwięk między deklaracjami Polaków twierdzących, że przed świętami się nie zadłużają, a tym, co pokazują badania prowadzone przez biuro informacji gospodarczej Infomonitor. Do zaciągania pożyczek w okresie przedświątecznym przyznaje się tylko kilka procent rodaków, później okazuje się, że było inaczej, wyjaśnia Mariusz Hildebrandt, wiceprezes Big Infomonitor. Formalnie biorąc, mówi się o tym, że no 8% osób tylko będzie się zadłużało. Natomiast w liczbach, później, po świętach, jak dostrzegamy w marcu, koniec tego, początek marca, niestety wygląda to zdecydowanie gorzej, bo to już sięga wtedy granicy około 20 i 30% w zależności od tego, jakie są niepłacone zobowiązania. Tych osób, które zaciągnęły zobowiązania, ich nie płacą, więc w liczbach to wygląda niestety nie najlepiej. Zaległości płatnicze kumulują się przez 12 miesięcy. Polacy kończą 2016 rok ze sporym bagażem długów. W tej chwili jest to prawie 49 miliardów złotych, więc ta kwota jest bardzo duża. pozabankowe w ciągu roku wzrosły z około 11 miliardów do ponad 23 miliardów złotych. Wszystkie rzeczy, które są niepłacone tak w formie pozabankowej. W większości chodzi o niezapłacone rachunki za czynsz, gaz, prąd czy nawet wodę. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 82 wik na plusie 39 a Obroty dziś wyniosły ponad 791 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 12 groszy, euro 4 ,41 zł 41 groszy. Dolar jest po 4 ,22 zł 22 funt brytyjski kosztuje 5 zł i 19 groszy. Na program zaprosił sponsor Union Investment. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noc pochmurna, na północy możliwe opady deszczu. Poza tym może się pojawić marznąca mrzawka i na drogach będzie ślisko. Meteorolodzy ostrzegają. Bardzo trudne warunki tej nocy, bo temperatura spadnie poniżej zera, na Podkarpaciu nawet do minus 6 stopni. Wyjątkiem wybrzeże nad morzem do plus dwóch, ale tylko tam. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W centrum i na południowym wschodzie marznąca mrzawka, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do czterech na Morze Środkowym i na zachodnim. Wigilia i święta pochmurne, z opadami deszczu, ciepło. W drugi dzień świąt ma być na południu nawet do 10 stopni. We znaki da się także silny wiatr. Czekamy na informacje od państwa, bo jak państwo słyszeli w prognozie pogody, na drogach będzie miejscami już jest niewesoło. Chciałem przekazać informacje dla naszych rodaków ewentualnie wracających z naszej zachodniej granicy na święta do Polski, aby w miarę możliwości korzystali po prostu z możliwości przejazdu do Polski przez Czechy kierując się po prostu na Pragę, na Brno, tam ruch odbywa się normalnie, bez zakłóceń, bez korków. Oczywiście nie wszystkim to może pasować, ale ci, którzy mogą, mają taką alternatywę, niech skorzystają. Należy oczywiście nie zapomnieć o uiszczeniu opłaty za przejazd autostradą. To chyba na tyle. Dzisiaj pokonałem tą trasę, obyło się bez problemów, bez żadnych kłopotów. Dziękuję panu bardzo za telefon. To akurat nie ze względu na warunki pogodowe, tylko ze względu na to, że gdzie niegdzie jest bardzo ciasno. Już, a będzie jeszcze gorzej, bo święta się zbliżają. 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Trójka, program trzeci polskiego radia. Audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 18. O, teraz właśnie Henryk Sytner jest już w studiu, proszę bardzo. Witam serdecznie. Co, od razu? No, to zaczynamy, no. no, zaczynamy. No, tak, zaczynamy. Zaczynamy sezon narciarski. No właśnie, wbrew. Czaj, sygnał jeszcze później. No, to poczekamy. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Mm. Się kolega odzwyczaił. <śmiech> Kraj kraju dzisiaj, tak? 30, że jest śnieg i można zjeżdżać w kraju. No ale wbrew narciarskim pesymistom chciałbym dzisiaj powiedzieć od razu na początku naszych wiadomości narciarskich, że nie jest źle, że jest gdzie szusować między innymi w kraju, bo na lodowcach to wiadoma sprawa. No i żeby nie być gołosłownym, kilka przykładów. W karkonosach, w rejonie szklarskiej, na razie możemy jeździć tylko... Na Puchatku to jest ta najłatwiejsza nartostrada, ale śnieżynka już jest również w połowie naśnieżona i jak tylko spadnie troszkę temperatura to dwie nartostrady będą przejezdne. W niedalekiej kotlinie Kłodzkie, jak zwykle na czele zieleniec, bardzo dobre warunki, do 60 cm pokrywa około 20 wyciągów czynnych, Czarna Góra też pół metra i oprócz głównej kolei linowej wszystkie wyciągi kursują. Teraz Tatry. W samym zakopanym na Szymoszkowej możemy troszkę poszaleć na nartach. Harenda również dysponuje dobrymi warunkami narciarskimi i można również pojeździć na trasach Dolnego Nosala. A poza Zakopanem Witów. Tam są czteroosobowe krzesełka, 40 cm pokrywa, małe ciche, suche koło Poronina. Białka tatrzańska jak zwykle dobrze przygotowana do sezonu, no a szczególnie kotelnica, tam prawie wszystkie wyciągi działają, również można pojeździć na kaniówce. Teraz y, Krynica, gondola na Jaworzynie czynna, od samej góry do samego dołu dobrze naśnieżona trasa. Na Słotwinach 40 cm śniegu, również dobre warunki narciarskie. Wierchomla i Szczawnik są przygotowane do przyjęcia narciarzy. Od Wigilii będzie można tam korzystać ze wszystkich urządzeń. W tej chwili pokrywa jest 30 cm, podobna w Rytrze i w Tyliczu. Pod hale. Najpierw oczywiście o wizytówce narciarskiej tego rejonu, o Kruszkowcach. Trzy wyciągi czynne od 40 do 50 cm pokrywa. W niedzicy na polanie sosny, pół metra. Również, jak powiedział mi dyżurny ratownik Gopru nieźle można pojeździć. W laskowej 40 cm, w spytkowicach aż 70. A jeżeli ktoś chciałby wybrać się na narty w nowym targu, to zapraszamy na długą polanę i na stoki zadziału. Gdzie jeszcze? No, na przykład w rabce, zaryte 30 cm śniegu. I jeszcze Beskidy w Wiśle w Nowej Osadzie 30 cm, w Cienkowie o wiele więcej 60 cm i w Soszowie 40 cm. Ci, którzy koniecznie chcą jechać do Szczyrku też się nie zawiodą. Na Skrzycznym około 40 cm śniegu. Szusujemy, ale tylko trasą Fisowską do Jaworzyny. Na pośrednim 60 cm, trasa numer 10, można pojeździć na Golgocie, pół metra śniegu, na trasie soliska do hali skrzyczeńskiej bardzo dobre warunki narciarskie. W Korbielowie na razie tylko solisko jest czynne, 45 cm. I możemy również wybrać się do Zawoi, na Mosorny Groń i do Izdebnej na Zagroń i Złoty Groń. Bardzo dobre warunki narciarskie. I dziękuję bardzo. To były informacje narciarskie. Pierwsze w tym sezonie, yy, dziś z kraju i jutro teoretycznie powinno być za granicą, ale jutro wyjątkowo jeszcze nie ma informacji, bo u Kuby jest licytacja ostatnia przed świętami. Tak. A, i potem, no, a potem, potem już w czwartki, będziemy w piątki w mówić, gdzie można również 17, pojeździć na przykład w Alpach tak, naszych sąsiadów. Heniu, a kiedy jest obóz yy, narciarsko-taneczny? Obóz narciarski w marcu. W marcu? Tak. Ile turnusów będzie? Proszę. Ile turnusów? Trzy. Trzy turnusy na hali. No Nie? tak. Hanyek Sitter. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Za 18 minut 18 to trójka. Audycja popołudniowa. Teraz na już za chwilę, Łukasz Karusta i pół trójki. Who wears boots and a suit of red. Who wears a long cape on his head? Santa wears a long hair on his head. Cape cap on his suit of red. Special night, that? beard yeah, that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho, ho! -ho. Santa laughs this way? ho! -ho, -ho. Program trzeci Polskiego Radia za kwadrans będzie szósta. Puls trójki. Łukasz Karusta, dobry wieczór. A w studiu profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. I doktor Spasimir Domaracki, Nowa i Uczelnia Łazarskiego. Witam. Dobry wieczór. Porozmawiamy dziś o najważniejszych politycznych wydarzeniach ostatnich dni. To może zacznijmy od początku, czyli od ubiegłego piątku, ale od nowych faktów. W ramię z głosowania nad budżetem jest napisane, że głosy liczyło dziesięcioro posłów, sekretarzy. Dwoje z nich dziś jednak zaprzeczyło. Czy to oznacza, że mamy dowód na to, że głosowanie było nielegalne, sfałszowane, panie profesorze? No, niektórzy prawnicy mówią, że powstał budżet ze skazą prawną. To znaczy budżet, który, którego prawomocność legitymizacja nie jest w pełni jasna. No to jest tragedia. Ja nie jestem w stanie wejść w szczegóły i, i dojść do tego, czy, czy wszyscy, którzy mieli kontrolować głosowanie, byli na miejscu i zrobili to rzetelnie. Natomiast to, że do tego w ogóle doszło, no to jest precedens i to jest no coś, co będzie nas chyba gniotło przez długi okres. No, ten teatr polityczny staje się coraz dramatyczniejszy i, i, i coraz większe spustoszenia czyni. Panie doktorze, czy to jest dowód na to, że, że jednak tam prawo zostało złamane w czasie tego głosowania? Ja się w ogóle zastanawiam dlaczego jest nam potrzebny Sejm. Bo mam takie wrażenie, że skoro można przeprowadzać każde głosowanie poza salą plenarną, to w takiej sytuacji myślę, że nie jest potrzebne, żeby wszyscy posłowie siedzieli w tej sali akurat jak odbywają głosowania, tylko niech będą prawdziwie wolni w wykonywaniu swojej mandatu. A tak poważnie to wydaje mi się, że jest to po prostu kolejna odsłona bardzo przykrej rzeczywistości, którą mamy, w którą każda ze stron, zarówno partia rządząca, jak i opozycja, idzie w zaparte i w żaden sposób nie szuka nawet jakiejkolwiek możliwości przejścia na ścieżkę kompromisu i współpracy, która jest naturalną koleją demokracji. W związku z czym... no, mieliśmy konferencję prasową Prawa i Sprawiedliwości i tam Jarosław Kaczyński mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga rękę do opozycji. Może to jest właśnie jednak, jednak ten, ten... Rzeczywiście, ten... Ten krok rzeczywiście w, w jakiejś chwili i taki argument się pojawił, lecz należy pamiętać, że w dużej części tej konferencji prasowej jednak argumenty, które się pojawiały bardziej wiały chłodem niż przyjazną świąteczną atmosferą. I wydaje mi się, że to jest po prostu, jakby na to nie popatrzeć, kolejna odsłona, a nie próba rzeczywiście... Co do samej propozycji, wydaje mi się ona rzeczywiście bardzo ciekawa, byłoby pewnym ewenementem, ale też trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której dzisiaj polska opozycja, nawet jeśli zjednoczona, jeżeli byśmy byli w stanie sobie to wyobrazić, powiedziałaby, dobrze, idziemy na rękę, my idziemy na konstruktywną współpracę, bo przecież sama opozycja również przyjęła taktykę totalną, totalnej opozycji. Mówi pan co do samej propozycji? Chodzi o lidera opozycji, tak. Tak? I tak? chodzi o jednego lidera opozycji. I chodzi o tą propozycję, że każde piąte posiedzenie byłoby... Tak. tak, agenda byłaby przygotowywana przez opozycję. A co w takim razie powinna zrobić opozycja? Protest w Sejmie trwa, ma potrwać do 11 stycznia. Co w ten sposób chcą osiągnąć politycy opozycji i co powinni zrobić? No, opozycja liczy, że to jest taki moment, kiedy może przejąć inicjatywę, kiedy może wytworzyć dynamikę, która... A może w ten sposób? No może, to, to, to no nic nie jest pewne, bo, bo, bo, bo niejasna jest, niepewna jest reakcja wyborców, ich mobilizacja, ich jednoznaczne opowiedzenie się po stronie opozycji. Natomiast to jest gra jakby na wytworzenie klimatu, na wytworzenie klimatu, który odwróci część wyborców PiSu, czy też wzbudzi wątpliwości w obecnej bazie wyborczej PiSu i... I, i spowoduje, że sondaże będą wyglądały inaczej niż obecnie to wygląda. Natomiast no, to jest gra jakby na całość. Widać, że opozycja no, tworzy taką, no mówi się opozycja totalna, bezwzględna w swoich dążeniach. No i widać, że przeważa teraz taki, taki ten moment wzbudzenia polityki poza parlamentem, mobilizacji ludzi za wszelką cenę bez względu na to, jakie skutki to przyniesie. Wybiegnijmy trochę w przyszłość. Wyobraźmy sobie ten 11 stycznia. Co wtedy może się zdarzyć? Marszałek zacznie otwierać nowe posiedzenie Sejmu, a tam będą jeszcze posłowie opozycji, którzy będą domagali się kontynuacji poprzedniego posiedzenia Sejmu. I jak to może wyglądać? To, no i wtedy, to nowe czy to stare posiedzenie? No i wtedy będziemy mieli przeciągający się kryzys parlamentarny, który może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. My już dzisiaj widzimy, jaka jest reakcja Unii Europejskiej, w szczególności Komisji Europejskiej, która zaczyna się przyglądać temu, co się dzieje w Polsce ponownie i mamy przedłużającą się czy też wydłużającą się listę problemów, które się zaczynają pojawiać i pięczyć. Wydaje mi się, że również rząd powinien się zastanowić nad tym, w jaki sposób wewnętrzna konfrontacja, która mi się wydaje, że jakby na to nie popatrzeć, opozycja raczej niewiele będzie w stanie ugrać w tym kontekście. Natomiast może to zmusić Unię Europejską do tego, żeby się zastanowić nad zwiększeniem presji wobec rządu. I to może być jeśli to jest taktyka opozycji, to można powiedzieć, że to patrzenie w przyszłość jest bardzo, bardzo szare. Za chwilę wrócimy do tego jeszcze, co może i co, co chce zrobić Unia Europejska, ale chciałem zapytać jeszcze, dlaczego PiS nie chce doprowadzić do powtórnego głosowania nad budżetem? Przecież ma większość, to mogłaby być tylko formalność. Głosujemy jeszcze raz, przegłosowujemy budżet. No to jest kwestia prestiżowa. Partia rządząca, Partii rządzącej trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że robi kilka kroków do tyłu. I, i, i wytwarza no, nową, nową sytuację. Po prostu rządzący są przekonani w stu że to, co zrobili, było zgodne z prawem i nie widzą potrzeby, żeby, żeby to zmieniać. No, no to rzeczywiście byłoby bardzo niezręczne w gruncie rzeczy, żeby, że, żeby głosowania przeprowadzać jeszcze raz w sytuacji, kiedy no, pe pewne elementy jakby prawomocności tego wszystkiego były. Więc najgorsze jest to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, że powstaje fundamentalna, czy prawo fundamentalnej kwestii prawda, budżetu państwa i i nie jesteśmy pewni, pewni legitymacji prawnej. No to, jest, to jest porażka i jednej, i drugiej strony. Właśnie, dlaczego my cały czas mówimy o tym sporze, o sposobie uchwalenia? Znaczy, wi wiadomo dlaczego mówimy, ale uciekamy cały czas od tego clou. Nie pojawia się w ogóle kwestia tego, co jest w tym budżecie. Czy my wiemy w ogóle, jaki budżet został uchwalony na przyszły rok? No właśnie, to jest, wydaje mi się, podstawowe pytanie, bo tak naprawdę ja osobiście nie jestem w stanie wskazać, co się znajduje w tym budżecie i dlaczego on jest wyjątkowy. A, albo dlaczego musi musiał być uchwalany w takich, a nie innych warunkach. Natomiast e, absolutnie się zgadzam, że to jest kwestia prestiżowa, że dla, dla rządzących jest to kolejny element pokazujący, kto dzisiaj sprawuje władzę w Polsce. Natomiast e, dla opozycji o, umówmy się, gdyby rozumiałbym, gdyby, gdyby, ta, gdyby ten ta cała dzisiaj opozycji blokowanie z funkcjonowania Sejmu było związane z kwestiami merytorycznymi zawartymi w budżecie, które bardzo wyraźnie by wskazywało, że następuje bardzo poważne trzęsienie w fundamentach czy sposobie funkcjonowania państwa. Ale jeżeli mamy sytuację, w której powodem jest to, że jeden z posłów został wykluczony z jakichkolwiek powodów, zresztą i tak szczegółów nie za bardzo wiem, W związku z czym naprawdę jest to sprawa, która też wydaje mi się, że w społecznym odczuciu jest taka, taka Trochę dziwaczna. Wróćmy do tematu Komisji Europejskiej. Komisja twierdzi, że w Polsce występuje systemowy problem z praworządnością. Już po raz któryś komisja ma dla Polski zalecenia. Czy możemy sobie wyobrazić jakiś dalszy krok? Właśnie jaki mógłby być dalszy krok Brukseli w zaleceniach, w, jakichś, w jakimś grożeniu palcem Polsce? No jest, jest procedura, specjalna procedura przeznaczona dla państw, w których uznaje się, że następuje naruszenie pewnych standardów państwa demokratycznego, do państwa prawa. E, e, na, natomiast y, komisja ma instrumenty formalne i nieformalne nacisku wywierania presji na, na, na państwa, które u, uważa właśnie, że nie dotrzymują standardów. E, e, bałbym się przede wszystkim tych nieformalnych e, instrumentów. Prawda? Komisja Europejska ma w, w garści, że tak brzydko powiem, w garści no, całą kupę pieniędzy, które są kierowane do Polski w ramach w, tzw. funduszy unijnych. Prawda? Cały szereg inwestycji w Polsce realizowanych za wielkie pieniądze, no muszą być zaaprobowane najpierw w Komisji Europejskiej, niż nim pieniądze staną wypłacone. Można bardzo łatwo sobie wyobrazić, że te pieniądze przychodzą później niż mogłyby przejści, gdzie stawia się jakieś kolejne warunki, nim pieniądze się uruchomi. No, komisja ma mnóstwo instrumentów. Boję się, że nasi politycy nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, jakby z kim grają i jaka tu jest waga po jednej i po drugiej stronie. A jeśli chodzi o te formalne instrumenty, no to komisja może pozbawić Polski prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej, ale tutaj musi być jednomyślność. Już wiemy, że no, no praktycznie na pewno nie ma na to szans, bo Węgry będą przeciw. Czyli jeśli chodzi o takie formalne instrumenty, to, to chyba nic nam nie grozi. To jest wydaje mi się jeden z bardzo niebezpiecznych scenariuszy, mianowicie mam wrażenie, że my nieustannie jakby widzimy w, w Budapeszcie taką ostatnią deskę ratunku przed tym, co może nas spotkać. A jeszcze najgorsze jest to, że oprócz tego scenariusza dotyczącego działań, które miałaby doprowadzić do pozbawienia Polski głosu, też należy pamiętać, że również Parlament Europejski ma do powiedzenia słowo w tym kontekście, i że kolejne debaty na forum Parlamentu Europejskiego no, nijak się nie. Przykładają przekładają na lepszą pozycję polski, polski w samej Unii Europejskiej, czy na jej pozycję negocjacyjną, czy też w kontekście realizowania konkretnych priorytetów, które gdzieś tam polski rząd sobie wyznacza w tym kontekście. Po tym jak komisja wczoraj pogroziła nam znowu palcem, rzecznik rządu powiedział, Polska nie ma już problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, ten problem jest już rozwiązany. Ten problem jest już rozwiązany? No jest rozwiązany w tym sensie, że rządzący obsadzili kluczowe stanowiska i, i, i znajduje się pod kontrolą ten instrument. Ten element infrastruktury państwa demokratycznego. Czyli będzie spokój. Będzie spokój, no, natomiast no, zobaczymy, jak zareaguje Komisja Europejska, czy ona uważa, że to jest jakby rozstrzygnięcie tej sprawy. Zresztą no, jest fundamentalny problem że przy takiej konstrukcji, jak, jaką prawnej, jaką posiada obecnie Trybunał Konstytucyjny, on, on jest instrumentem bardzo niedoskonałym i, i powiedział fatalny. On jest jakby strukturalnie upolityczniony. Sposób wyboru sędziów jest taki, że, że w zasadzie to są jakoś ludzie powiązani z rządzącymi w, w danym momencie. No i, i, i gdy zmieni się władza, znowuż zacznie się teatr i cyrk, po, ponieważ będą uważali, że to są ludzie powiązani z poprzednią władzą i, i no, to trzeba zmienić jakby strukturalnie. A może jednak nie będzie spokoju, bo sędziowie, część sędziów zapowiada ignorowanie wyroków Trybunału wydanych w niekonstytucyjnym składzie. Minister Ziobro grozi im konsekwencjami. To chyba właśnie jednak nie zapowiada zapowiada końca sporu, jeśli chodzi o Trybunał? Zdecydowanie mi się wydaje, że <coughs> można tylko ubolewać, że tak naprawdę myśląc o Trybunale Konstytucyjnym zawsze wydawało się, że tam powinni zasiadać ludzie, którzy ze względu na swoje doświadczenie, swój profesjonalizm i swój dorobek życiowy e, zasługują na to, żeby powierzyć im tak kluczową rolę w kontekście kształtowania i stania na straży praworządności. Ale możemy sobie wyobrazić, że sędziowie będą ignorowali e, wyroki Trybunału? E, wydaje mi się, że taka sytuacja niewątpliwie może mieć miejsce, natomiast skutki, jakie będą tego dla systemu praworządności mogą być opłakane, ale my już widzimy, że ten podział, jaki ma miejsce na, na scenie politycznej przekłada się również na wymiar sprawiedliwości, dlatego, że wymiar sprawiedliwości nie jest odpolityczniony, a upolityczniony, w związku z czym sposób naturalny jest e, jakby przedłużoną ręką e, biegu wydarzeń na scenie politycznej. I tutaj musimy kończyć dr Spasimir Domaracki, Republika Nowa i Uczelnia Łazarskiego i profesor Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję.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 Mój telewizor ma 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB i HDR. A mój daje prezenty. Jak to? Czytaj dalej. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z prezentem? Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Kup telewizor LG OLED 55 cali Full HD Smart TV za 6999 zł i odbierz w prezencie aż 1199 zł na drugi produkt. Sprawdź na Saturn.pl Saturn. Technologia tak ma.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 grudnia minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To i Nowoczesna zostają w Sejmie na święta, jak tłumaczy tę decyzję lider największej partii opozycyjnej. O tym za chwilę w serwisie Trójki. 200 milionów złotych kosztowały Światowe Dni Młodzieży. Takie wyliczenia przedstawił Komitet Organizacyjny i Krakowska Kuria. To pierwsza taka operacja na świecie. Wrocławscy lekarze przeszczepili dłoń 32-latkowi, który urodził się bez ręki. Część posłów opozycji spędzi święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok na sali plenarnej Sejmu. Władze PO jednogłośnie podjęły decyzję, że zostają w parlamencie co najmniej do 11 stycznia, czyli do dnia planowanego posiedzenia Senatu. Jakie są powody takiej decyzji tłumaczy szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetena? My ciągle czekamy na zakończenie przerwy i rozpoczęcie obrad Sejmu właśnie na sali plenarnej, ale chodzi też o coś więcej. Wiele rzeczy ostatnio się wydarzyło. Widzimy ciągle bitwę i zamykanie niezależności, kneblowanie Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy straszenie środowiska sędziowskiego. Jesteśmy i zostajemy tutaj. W Sejmie zostaną też politycy nowoczesnej, a przypomnijmy, że są tam od piątku. Wtedy część posłów opozycji zablokowała sejmową mównicę po wykluczeniu z obrad jednego z posłów PO. Głosowania odbyły się w sali kolumnowej, co zdaniem większości opozycji było nielegalne. PiS twierdzi, że nie złamano prawa. Przed Sejmem w piątek i przez kolejne dni zbierali się zwolennicy opozycji organizując demonstracje. Według polityków PO i nowoczesnej policja użyła siły wobec manifestantów. Natomiast politycy PiS uważają, że doszło do ataków na niektórych parlamentarzystów i dziennikarzy. Wyjaśnia to prokuratura. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w radiowej jedynce, że każda przemoc musi spotkać się z adekwatną reakcją. Zachowania, które są absolutnie nie do przyjęcia, np. agresji wobec kobiet, posłanek i niezależnie z jakiej pochodzą opcji politycznej, uważam, że przemoc jest nieakceptowalna i musi być na nią stanowcza reakcja. Również przemoc wobec dziennikarzy. Przecież widzieliśmy gorszące sceny napaści na dziennikarzy telewizji publicznej. POI Nowoczesna złożyły w prokuraturze zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 200 milionów złotych tyle kosztowały Światowe Dni Młodzieży według wyliczeń Komitetu Organizacyjnego i Krakowskiej Kurii. Pięć miesięcy po zakończeniu spotkania młodych organizatorzy przedstawili bilans wydatków. Światowe Dni Młodzieży sfinansowano z wpłat uczestników darowizn składek odwiernych. Było też wsparcie z budżetu. Długów nie ma, a szczegóły w relacji Pawła Pawlicy. Najwięcej, bo 110 milionów złotych kosztowała obsługa pielgrzymów. Przygotowanie dla nich odpowiednich pakietów, miejsc noclegowych czy transportu, mówi ksiądz Wojciech Olszowski, ekonom archidiecezji krakowskiej. Szacowaliśmy, że mniej zapłacimy za organizację wydarzeń centralnych. Chodzi mi o Campus Misericordia i Błonia. No te koszty rosły. Powiem tak, że były takie momenty, gdzie zastanawiałem się, czy nam wystarczy, no ale udało się. Z budżetu państwa organizacja S.D.M. została wsparta 19 milionami złotych. Mówi, rzecznik archidiecezji krakowskiej, ksiądz Piotr Studnicki. Udało się no, znaleźć sponsorów, mobilizować ludzi i wychodzimy z tych Światowych Dni Młodzieży bez długów. W kasie Komitetu Organizacyjnego pozostało jeszcze 600 tysięcy złotych. Pozwoli to na rozliczenie ostatnich faktur. Według wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego pielgrzymi zostawili w Krakowie pół miliarda złotych. Ocenili też organizację spotkania na czwórkę z plusem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poprzednie Światowe Młodzieży odbywające się w Rio de Janeiro kosztowały w przeliczeniu 500 milionów złotych, jeszcze wcześniejsze, których gospodarzem był Madryt, 220 milionów. Chirurdzy we Wrocławiu przeszczepili 32-letniemu mężczyźnie dłoń, której nigdy nie miał. Jest to pierwsza tego typu operacja na świecie. Dzięki niej szanse na normalne życie mają osoby, które urodziły się z wadami kończyn, mówi dr Adam Domanasiewicz. Do tej pory uważano, że przeszczepy w wadach wrodzonych mogą być niewykonywalne z tego powodu, że w mózgu nie będzie reprezentacji korowej, która będzie zawiadywała przeszczepioną kończyną, czyli będzie to tak zwana żywa proteza. To, co zrobiliśmy jest pierwszym krokiem do obalenia tej tezy i otwiera zupełnie nowe możliwości dla setek tysięcy ludzi. Od operacji minęło kilkanaście dni, a pacjent czuje się bardzo dobrze. Pierwszy raz poruszył palcami kilka minut po wybudzeniu. Ta operacja to przykład świetnie działającego zespołu, mówił dziś dyrektor szpitala Piotr Pobrotyn. Krótki czas naszej współpracy z doktorem Domanasiewiczem, ale bardzo treściwie, jeżeli idzie o ilość rzeczy, które robimy wspólnie, pozwala na to, żeby się po prostu talenty wokół nas rozwijały w dobrze pojętym interesie pacjentów. Doktor Adam Domanasiewicz od roku współpracuje z Wrocławskim Szpitalem Klinicznym. A relację przygotowała Dorota Czuba z Polskiego, Radia Wrocław. A na koniec serwisu trójki przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tamtejsze media sporo uwagi poświęcają dziś chorobie królowej Wielkie jej męża księcia że Silne przeziębienie uniemożliwiło im wyjazd z Londynu na święta do prywatnej wiejskiej posiadłości, co zdarza się bardzo rzadko. Królowa spędza je zawsze z rodziną w Sandringham w Norfolk Jest to wieloletnia tradycja, od której nie odstępuje nigdy. W 2011 roku książę Filip wyjątkowo nie spędził Bożego Narodzenia w Sandringham, ale tylko dlatego, że musiał poddać się zabiegowi odblokowania tętnicy sercowej. Królowa skończyła w tym roku 90 lat książe Filip 95 i choć oboje cieszą się dobrym zdrowiem, wiek każe im już nieco zwolnić. Królowa zrzekła się właśnie wczoraj patronatu nad 25 instytucjami, w tym federacją tenisa, krykieta, rugby, kolarską i pływacką. Elżbieta II pozostanie jednak nadal patronką dalszych 600 stowarzyszeń. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejne informacje trójki w skrócie o 18.30. Zapraszamy. Przed nami pochmurna noc, będzie ślisko, uwaga kierowcy, są atrakcje w programie. Na północy tej nocy opady deszczu, poza tym spodziewana jest marznąca mrzawka. Marznąca, bo prawie wszędzie temperatura tej nocy spadnie poniżej zera. Na Podkarpaciu nawet do minus 6 stopni, tam najzimniej. Prawie wszędzie, bo wyjątkiem będzie wybrzeże, nad morzem temperatura do plus 2 stopni. Jutro w ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W centrum i na południowym wschodzie także marznąca mrzawka, nad morzem silny wiatr. Wiatr. Temperatura jutro od zera na Podnasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 4 na Pomorzu środkowym i zachodnim. Wigilia i święta mają być pochmurne, z opadami deszczu. Będzie ciepło w drugi dzień świąt, na południu nawet do 10 stopni, we znaki da się silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Nawigator Trójki.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 Wojtek i Renewsz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kup telewizor LG 60 cali za 4399 zł i odbierz aż 659 zł na drugi produkt. Sprawdź na Saturn.pl Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Płyta tygodnia. Święta bez granic. I z tej płyty dziś Robert Kasprzycki. Piosenki na święta, a przecież wszyscy piszą o nich łatwo. Jest w tych piosenkach Mikołaj wraz z dziatwą, stół i choinka, a w wannie karpięta. A ja nie umiem pisać o tych świętach, a mnie od razu znosi na manowce. U innych szopka gwiazdka, Krówki owce, opłatek w oknie, burza uśmiechnięta. Kolenda, kolenda, luli, luli, la. Może nam rok nowy, trochę szczęścia da. Kolenda, kolenda, luli, luli, la. Może nam rok nowy, trochę szczęścia da. Przecież tak łatwo. Pisać o tych świętach O tym talerzu Dla pielgrzyma w drodze Gdzie bełko słomy Błyszczy na podłodze Proszę jak łatwo Napisać o świętach A ja nie umiem Pisać o tych świętach Że wszyscy razem I przy jednym stole Nad stołem anioł a w wiejskiej stodole, już ludzkim głosem gadają zwierzęta. Kolenda, kolenda, luli, luli, Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolenda, kolenda, luli, luli, Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Święty. Wiem takich domów, wiele na tym świecie Wciąż kogoś braknie, chciałoby się lecieć Z dziewełkiem słomy wiązać dom pęknięty. Chcę pisać szczerze, więc nie piszę wcale Lecz dla tych wszystkich, którym w oczy wieje Kreślę życzenia, by mieli nadzieję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 Może nam rok trochę szczęścia na. Kolenda nowa. To Robert Kasprzycki z taką kolendą i tę piosenkę znajdą Państwo na płycie Święta Bez Granic 2016. To jest nasza płyta tygodnia. Henryk Sytner mówił o warunkach śniegowych na południu. Jak się okazuje, warunki śniegowe nie tylko na dalekim południu. W Jelcach mamy cztery wyciągi otwarte, bardzo blisko od Warszawy. Czynny jest w samym mieście, stok na telegrafie, gdzie jest czteroosobowa kanapa. Stok jest Sztucznie naśnieżany, oświetlony, dzisiaj uruchomiony w bardzo dobre warunki narciarskie. Temperatura miasta 4. Drugi stok również w samym mieście pod skocznią. Tam są dwa wyciągi orczykowe plus wyciąg dla dzieci. Też pokrywa śnieża Wyciąg Czyli od tygodnia pokrywa się, z na granicach 30-40 cm. Trzeci stok w Niestachowie, kilka kilometrów od Kielc. I czwarty stok kawałek od Kielc w Bałtowie. Osobową kanapą. Też bardzo dobre warunki. W Bałtowie, czyli tam, gdzie dinozaury. Przyznam, że sprawdziłem to, co pan mówi. I rzeczywiście, bo kamera internetowa jest w Kielcach na, na telegrafie. E, pięknie to wygląda. Stok trochę podobny, to ujęcie kamery trochę podobne do, do szklarskiej poręby, do dolnej stacji. Trochę podobnie wyglądają te, te dwie stacje. E, teraz w tej chwili w Kielcach na telegrafie minus dwa stopnie. E, z trzech wyciągów dwa są czynne e, i czynne trasy. Na trzy trasy trzy są czynne. Śniegu do 50 cm. Metrów i śnieżą i minus dwa i krzesełka dwuosobowe, z tego co widzę, chodzą, jeżdżą. Także w Kielcach, no rzeczywiście, to, to robi wrażenie ten stok. 22:7 Trójek albo ZD Trzymał, papolskie radio.pl. Jeśli jeszcze w sprawie płyty tego dnia, w sumie cztery egzemplarze dziś dla Państwa, bo wczoraj jakoś tak w, w, obeszliśmy dookoła ten punkt programu. Tak więc dziś cztery płyty dla Państwa SMS-em 71:335. Reportaż w trójce. Różni ludzie, różne miejsca i różne okresy, ale jeden wspólny wieczór Wigilia Bożego Narodzenia. Posłuchajmy opowieści wigilijnych reportażu pod redakcją Waldemara Kasperczaka. Wolałbym nie wspominać dzieciństwa, bo w szóstym roku życia zmarł mi ojciec. I kiedy odchodził do wieczności. To dwie moje siostry, to im tam błogosławieństwa życzył i pewne słowa. Natomiast dla mnie już brakło mu siły i tylko uśmiechnął się do mnie. Ale ojciec był bardzo człowiekiem wierzącym i chciał mi przekazać, żeby to szczęście, które on miał w swoim życiu, było moim udziałem. Opowieści Wigilijne Jak Marta tuś trzy dni przed Wigilią, to zostały nam tylko dwa jajka od góry. Bo wszystko inni gości pogrzebowie, nos zjedli, a my na Wigilię to mieli tylko dwa jajka. To dziś jest nawet niezrozumiałe, ale to była nędza, to, była, to było niesamowite przeżycie, jeśli chodzi o biedę. Siedzieliśmy przy tym stole, mama płakała, nam też nie było do śmiechu. I tu nagle dzwoneczek dzwoni, dzwoneczek dzwoni na srąbku, czyli na sankach, prawda? <śmiech> Przywiózł nam z polany człowiek choinkę, taką metrową choinkę. I na tej choince już były przywiązane suszone śliwki. Choinka, ojej, to było nie do pomyślenia. Jako to dla nas była niesamowita radość w dzień Wigilii. No i, i to była dla nas uczta. A przede wszystkim od tego czasu, i to już jest tyle, tyle lat, Wciąż dziękuję Bogu za tego człowieka. Z bliska jakoś nikt o nas nie pamiętał, a człowiek przeszedł prawie 10 kilometrów w zimie, w śniegu, nie przeszedł tylko z koniczkiem przywiozną, wieczor. I jak kiedyś stanem przed obliczem Bożym, to też podziękuję Bogu za niego, bo to, to jest to, to jest prawdziwa pobożność odwiedzać wdowy, sieroty w ich ucisku. I w oczach dzieci to było, to było coś wspaniałego. To był prawdziwy chrześcijanin. Czasami jak rozważam swoją historię, to myślę, że to było tak nagle. A czasami też widzę, że, że w tej nagłości też jest jakiś proces. Że są takie momenty zwrotne w życiu człowieka. Takim momentem było to pragnienie wstąpienia do seminarium. Jakieś szczególne dotknięcie Boga, kiedy klęczałem w swoim kościele parafialnym i tam proboszcz powiesił obraz Jezusa Osiernego i tam przed tym obrazem się modliłem i ogarnęła mnie no, jakaś niewypowiedziana obecność i pokój. Jakby cały świat wołał, że wszystko będzie dobrze. Jakby te wszystkie myśli, przeszłość, ludzie, twarze zbierały się w takie jedno słowo, pójdź za mną. On zawsze był dobry, jest dobry. I po prostu jest mi wstyd, jak go ludzie chwalą, paradoksalnie. W tym sensie, że każdy wie, co było i teraz nagle, jak, jak mnie człowiek po rękach całuje, że wychowałam takiego syna. Więc ja przeważnie mówię, że on się sam wychował. A wie Pani, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że on mi nigdy tego nie wykrzyczał. Nigdy mi tego nie powiedział, nigdy mi tego nie wykrzyczał tak bezpośrednio, że byłaś taka, byłaś taka, albo byłaś taka. On zawsze mówił, pamiętam ta, takie dni, mamo wróć dzisiaj wcześniej, proszę Cię, bo tam w pracy, no godzina, dwie. Wie, Pani, to się zaczyna od jednego, od dwóch, tam wszyscy byli, łącznie z dyrektorem i z kierownikiem. No i tak to poszło. Dlaczego to poszło? Wie Pani co, czasem są dni takie, że ja fizycznie walę głową w ścianę. Dlaczego to poszło w tą stronę, a nie w drugą stronę? Przecież sama miałam tego i ja swojemu dziecku gotowałam taki los. Wie Pani, że przez ten okres ciąży i w ogóle ja nigdy nie pomyślałam, że ja bym mogła go nie mieć. To był grudzień, tuż przed Bożym Narodzeniem. Szłam do kolejnego tam kuzyna. Znaczy, mojej mamy rodzony brat to był. Też to była przykra sprawa w tym grudniu, bo tak ludzie mieli choinki. No ja też miałam, nie był wujka, była choinka, ale to nie była moja choinka. Miałam łóżko, ale to nie było moje łóżko. I tak strasznie tęskniłam za matką, że myślałam, że, że po prostu nie doczekam. Ja liczyłam tylko dni, bo mama wróciła. No bo ona tam pojechała w konkretnej sprawie zarobić pieniądze. Po prostu tu była bieda. I było strasznie ślisko, bo to był grudzień, choinki już w oknach się paliły. I ja upadłam. Tak fatalnie, że upadłam na brzuch. I przestał się ruszać. Więc myślę sobie, Boże kochany, ukaż mnie, a niech ono się urodzi. Przecież no nie może być inaczej, żeby w grudniu przed Twoim narodzeniem, no takie, wie Pani, miałam myśli. I to trwało dobre sześć, może osiem godzin, zanim zaczął się ruszać, ale tak walił, tak kopał, jakby no, o tak mi po prostu bluzka chodziła. Ja myślę, że coś z Boga w nim jest, naprawdę. No bo żeby przebaczyć krzywdy, to nie każdy potrafi. Ale on cały czas, mówi yy, pani, on wierzył, że ja się zmienię. Bo gdyby on nie wierzył, że ja się zmienię, to ja bym się chyba nie zmieniła. Naprawdę, że ktoś we mnie uwierzył. Ja bardzo wiele rzeczy pamiętam I z 1939 roku I z okupacji Dlatego my jesteśmy pokoleniem Bardzo dotkniętym My jesteśmy ludźmi bez dzieciństwa I na tle tego wszystkiego Zdarzyła się nam rzecz Może nawet trochę nieprawdopodobna To był 24 grudzień 1943 rok Byliśmy urodziny na Wigilii na Czerniakowie. Wracaliśmy do domu, było już niedługo do godziny policyjnej. Jechaliśmy piątką od Nowego Światu. W tramwaju było bardzo niewiele ludzi. Motorniczy bardzo się spieszył, cały czas wajchę na dziewiątkę. Jechał jak wariat przez most Poniatowskiego. Polaków było niewielu, natomiast przedział dla Niemców był pełniusieńki. Szczególnie dużo było żołnierzy Wehrmachtu. Polacy zaczęli podśpiewywać kolędy. Najpierw było Bóg się rodzi, potem wśród ciszy, a ponieważ moja matka miała przepiękny sopran, cała rodzina była zresztą śpiewająca, zaczęła śpiewać kolędę cicha noc. W tramwaju zapadła martwa cisza. Szczególnie w niemieckim przedziale. W pewnym momencie zaczęli pojedynczo podnosić się i przechodzić na naszą stronę. Po chwili włączyli się w śpiewanie tej kolendy po niemiecku oczywiście, i tak pod przewodem mojej matki, przez Most Poniatowskiego, przez Zieleniecką, Targową, Śpiewali tą cichą noc to była dziwna sprawa, bo tam są słowa, pokój ludziom nie się wszedł. I w tych strasznych czasach to miało swoją wymowę, swój ciężar moralny. Dojechaliśmy do pętli, to była piątka. Pętla była na Radzie Miejskiej. Oczywiście już było po godzinie policyjnej. Wszyscy byli wzruszeni. Moja matka trzymała na ręku siedmiomiesięcznego mojego małego braciszka. Ojciec był o kulach. No i problem, jak dojść do domu. Godzina policyjna, musimy przejść przez taki odcinek drogi, gdzie było bardzo dużo patroli niemieckich, a szczególnie okrutni byli banszuce. To były tory kolejowe na ulicy Miejskiej, I wtedy ci Niemcy, żołnierze Wehrmachtu, zaproponowali, że wszystkich Polaków podprowadzają do domów. I w asyście kilku tych żołnierzy pod samą bramę na Piotra Skargi Zostaliśmy odprowadzeni, i wtedy życzyli sobie dorośli wzajemnie spokojnej nocy, spokojnych świąt bez bombardowań. To dziwna sprawa, bo na tą jedną chwilę, na te kilkanaście minut, tak jakby zanikła wrogość nienawiść tak jakby skończyło się coś złego tylko była ta piękna chwila ta Kolenda połączyła tragicznie doświadczonych przez wojnę Polaków i tych żołnierzy Wehrmachtu którzy pewnie też tęsknili do swoich rodzin do swoich dzieci chcieli być w w tym dniu razem z nimi Wiem, wiem na tym prostym przykładzie tej kolendy, tej cichej nocy Że mogą się ludzie porozumieć Może nastąpić taki moment, że gdzieś w jakimś momencie zupełnie nieoczekiwanym Oni się spotkają i zrozumieją się wzajemnie, uszanują swoje uczucia i zechcą sobie pomóc. Reportaż Opowieści Wigilijne pod redakcją Waldemara Kasperczaka. Tu trójka minęła już 18.30. Od wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest petycja do prezydenta Niemiec w sprawie przyznania orderu zasługi polskiemu kierowcy Łukaszowi Urbanowi zamordowanemu przez sprawcę poniedziałkowego zamachu terrorystycznego w Berlinie. Postawę Polaka nazwano wielkim znakiem przyjaźni i pojednania między Niemcami i Polską. Podkreślono, że za swą odwagę zasługuje na najwyższe niemieckie odznaczenie. W petycji na międzynarodowym portalu change.org czytamy, że Łukasz Urban stracił życie próbując powstrzymać terrorystę przed najgorszym. Powołano się na ustalenia policji, że polski Walczył ze sprawcą zamachu, który zadał mu ciężkie obrażenia, a w końcu zastrzelił. Do dzisiejszego popołudnia akcję poparło ponad 3300 osób. Prawie 40 dodatkowych pociągów, dodatkowe wagony i wzmocniona informacja na dworcach. Ostatnie dni przed świętami to czas wytężonej pracy dla kolejarzy. Największym zainteresowaniem pasażerów cieszą się połączenia między dużymi miastami. Spółka, która je obsługuje, PKP Intercity zapowiada, że w razie potrzeby zwiększy liczbę miejsc. Jak mówi rzecznik firmy, Cezary Nowak nie powinno ich zabraknąć. Przede wszystkim planujemy wzmocnienia, które będą zależnione od frekwencji w pociągach. Dlatego zachęcamy naszych pasażerów do tego, żeby kupowali bilety wcześniej. Przewoźnik uruchomił też 36 dodatkowych pociągów, które będą jeździć zarówno w okresie świąt, jak i Sylwestra i Nowego Roku. Przykładowo takie pociągi Wyjadą do Zakopanego w okresie przedsylwestrowym. Na największych dworcach w Polsce pracują mobilni informatorzy. Informacje dotyczące rozkładu jazdy będzie można od nich uzyskać w języku polskim i angielskim. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowy prezydent USA Donald Trump nie będzie szukał porozumienia z Rosją kosztem Europejczyków i nie wycofa amerykańskich wojsk z Europy. Zapewnia o tym dowódca sił Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel generał Ben Hodges zwrócił uwagę także, że kraje Zachodu nie będą przez potencjalnych przeciwników w rodzaju Rosji traktowane poważnie, jeśli nie będą zdolne do ofensywnych cyberataków. Musimy w przyszłości być zdolni do cyberodstraszania, powiedział amerykański dowódca. Pełny serwis Wójki o 19.00. Zapraszamy. Uwaga kierowcy, przed nami noc z bardzo kapryśną pogodą będzie ślisko, bo w nocy dużo chmur, na północy możliwe opady deszczu, poza tym spodziewana jest mrzawka, marznąca mrzawka, bo temperatura spadnie prawie wszędzie poniżej zera, na Podkarpaciu nawet do minus 6 stopni. Prawie wszędzie, bo jedynie nad morzem, na wybrzeżu powyżej zera do plus dwóch yy, nad samym morzem, a poza tym mróz i deszcz albo mrzawka i bardzo ślisko. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W centrum i na południowym wschodzie marznąca mżawka nad morzem silny wiatr. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 4 na Pomorzu Środkowym i Zachodnim. Wigilia i święta prawdopodobnie pochmurne z opadami deszczu i ciepłe. W drugi dzień świąt na południu możemy liczyć nawet na plus 10 stopni, tyle że w święta we znaki da się silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Zapraszamy do quizu dla pracowników tartaków i stolarni. Proszę wymienić zagrożenia na pana stanowisku pracy. Na wirujące części maszyn, hałas, zapylenie. Dziękuję. A jak zapobiegać wypadkom? Zanim włączymy maszyny, trzeba włączyć bezpieczeństwo, działać świadomie i zgodnie z zasadami, stosować środki ochrony indywidualnej. Dokładnie. Gdzie można dowiedzieć się o akcji Włącz Bezpieczeństwo? Oczywiście na stronie bhpnatak.pl. Brawo! Wygrał pan bezpieczeństwo. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.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 Odkryj fantastyczne pomysły na prezent w perfumeriach Sephora Tylko teraz zapachy Marek Giorgio Armani, Lancome, Jimmy Choo i wielu innych w wyjątkowo niskich cenach Szczegóły w perfumeriach Sephora i na sephora.pl Sephora Roman! Co? Zwariowałeś! Choinkę piłujesz! Te dolne gałęzie tylko! Będzie więcej miejsca na prezenty!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 Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Uwaga kierowcy, nie dojrze tłok, bo to popołudnia przed świętami. To do tego jeszcze mamy trudne warunki jazdy. Jadę autostradą A2 do Warszawy. Tak, między Łodzią a Warszawą to już pół godziny, więc prawdopodobnie jest jakiś wypadek. Dziękuję panu za telefon, czekamy na kolejne. Chciałem przekazać tylko informację o strasznym korku na dwóchce, na 409 km w stronę Warszawy. Zdarzył się wypadek. W tej chwili jest całkowicie zablokowane. Są oba pasy. teraz już, nie wiem, piąty, szósty kilometr, korka. Oba pasy zablokowane. 22 i 7 trójek. Oh, the outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go.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 All the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye, -ing. but as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow.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 To był Dean Martin za 21 minut godzina 19, a w kolejce czeka już Mietek Szcześniak ze swoją piosenką, ze swojej płyty, bo Mietek zrobił nam cudny prezent na święta. Jego nowa płyta wzbudza zachwyt nie tylko fachowców od muzyki, także e, amatorów. Warto posłuchać nie tylko muzyki, warto posłuchać także opowieści, a Mietek Szcześniak opowiada fascynująco. Nigdy nie marzyłem o tym, żeby być na szczytach list popularności, żeby budować jakieś imperia produkcyjno-studyjno-wydawnicze. Chodziło mi bardziej o opowieść. To jest istota mojego działania. Za pomocą muzyki i słów oraz ich interpretacji w jednym czasie chcę zatrzymać uwagę na rzeczach, które wydają mi się istotne. Czasem chcę przywrócić słowom ich znaczenie, bo się wybrały. Czasem paru nutom, które zdawałoby się odeszły już dawno do lamusa, bo są nowe mody. <grych> Te nuty oświetlić w taki sposób, żeby znowu można je było pokochać. I wydaje mi się, że w takim krzyczącym, biegnącym świecie jest y, ciągle miejsce, z powodu pragnienia, które mam w sercu, takie puste pudełeczko, które niczym innym się nie da zapełnić. Na prostotę i prostolinijność może. Mhm. Nie tyle prostoty, tylko prostolinijność, bo to jest coś, co bardzo, bardzo w życiu cenię. Wydaje mi się, że nie ma lepszej rzeczy niż wykorzystać inteligencję i wrażliwość właśnie w taki sposób, żeby prostolinijnie opowiadać hmm. i próbować tak żyć. Mietek Szcześniak. Będzie jutro gościem Michała Olszańskiego w godzinie Prawdy, kilka minut po południu. Mietek Szcześniak, nasz kolega z trupy teatralnej, bo wspólnie występowaliśmy w spektaklu Trójka do Potęgi. Nie pamiętam nazwiska tego Szwajcara, w którego wcielał się Mietek Szcześniak. Trudne nazwisko to było. No a teraz yy, znajdą Państwo jego nową płytę i na tej płycie Nierówni ta piosenka.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 To co mam i to czego nie mam, nawet to czego nie mam komu dać Zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie To co mam i to czego nie mam, nawet to czego nie mam komu dać Nierówni potrzebują siebie. Ostatnie rozstanie i rozłożenie. 16 minut zostało do 19:00. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruksela, Sofia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski już wyżga? dobry wieczór. Dzisiaj o kłopotach najstarszego banku na świecie. Czy to możliwe, by zbankrutowała instytucja, od której banki zawdzięczają swoją nazwę? Pytanie skierujemy prosto do Rzymu. Powiemy też o funduszach unijnych, jak bardzo mogą wspomóc polską gospodarkę w przyszłym roku. Naszym gościem będzie odpowiedzialny za to wiceminister rozwoju. Nie zabraknie też, jak co tydzień o tej porze, przeglądu europejskiej prasy. Zaczynamy. Najstarszy bank na świecie na skraju upadłości powstał w środkowych Włoszech w 1472 roku. W 2016 jest jednym z kilku banków w tym kraju, które potrzebują pilnej pomocy. Z nami Marek Lenert, Rzym. Dobry wieczór. Co to za banki? Na czym polegają kłopoty innych instytucji z włoskiego sektora bankowego? To bank założony i istniejący w Sienie. Toskanii, który nazywa się banka Monte dei Paschi di Siena, a nazwa jest od Montes Pietatis, banków pobożnych instytucji, które już w średniowieczu udzielały Nisko oprocentowanych pożyczek zubożałym wiernym, czyli instytucji kościelnych. Paski di Siena no to pastwiska w okolicach Sieny. Ten bank jest najstarszym działającym do dziś, bo nie myślę pierwszy i tak pieniądze wymyślili Fenicjanie i zapewne posiadali również instytucję przypominającą mniej lub bardziej dzisiejsze banki. Pierwszy jest najstarszym istniejącym i faktycznie istniało ryzyko, że Zakończy i to niechlubnie swoją działalność. Dodam od razu, że we Włoszech banki przez długie lata, dziesięciolecia nawet, należały, czy też kontrolowane były przez państwo. Ten los, ten los czeka Monte dei Paschi di Siena, dla moment, zaraz o tym powiemy, a ten właśnie bank, którym się interesujemy, prywatnym jest dopiero od końca lat dziewięćdziesiątych, a więc, jak widzimy, krótka we Włoszech jest, może jeszcze nie można powiedzieć była, ale w przypadku niektórych instytutów właśnie historia ich samodzielności były kontrolowane przez państwo i teraz nie pierwsze, ale pierwszy z tych większych, bo był moment, kiedy. Tadej Paski, di Siena był czwartym, a nawet trzecim co do wielkości i oczywiście kapitału włoskim bankiem, który musi się uciec do państwa o pomoc. O trudnościach, no wystarczy może, że powiem, że w tym roku ten bank stracił, bo ludzie po prostu uciekają, wyjmują pieniądze 20 miliardów euro, w grudniu 2 miliardy od czwartego do dzisiaj i potrzebował ostatnio właśnie 5 miliardów. Próbowano je zdobyć na rynku, nic z tego nie wyszło. Był moment, kiedy wyglądało na to, że nawet fundusz państwowy Kataru wyłoży kilka groszy. Uzbierano zaledwie 2,5 miliarda i dzisiaj właśnie niedawno zapadła decyzja, można powiedzieć bank się poddał, że trzeba będzie zwrócić się o pomoc do państwa. Do państwa, które już wcześniej, wczoraj, skarowało i zgodził się na to parlament, 20 miliardów euro na pomoc właśnie bankom. Jest ich jeszcze kilka, głównie kasy oszczędnościowe na prowincji w regionie Wenecji które rzeczywiście bokami robią i które jednak będzie łatwo zadowolić. W przypadku Montedei Paschi oznacza to co najmniej, co najmniej wyłożenie przez ministra skarbu 5 miliardów, a ponieważ do dyspozycji w tej chwili jest 20 miliardów, no to być może w Sienie mają również chrapkę wyposzczeni od pieniędzy, od wkładów, które znikają w okamgnieniu nawet na jakąś większą sumę. To oznacza, że państwo będzie największym udziałowcem tego instytutu. Marek Lenert, prosto z Rzymu. Bardzo dziękujemy za tę relację. A teraz zajrzymy do europejskiej prasy. Przegląd najciekawszych artykułów przygotował Marcin Pośpiech. Na stronach Deutsche Welle tekst równi i równiejsi w Unii Europejskiej. W krajach wspólnoty występują spore różnice między sektorem niskich i wysokich płac. Jak wynika z danych Eurostatu w Niemczech, dobrze zarabiający otrzymują za swoją pracę średnio 4 razy wyższe wynagrodzenie niż osoby o niższych zarobkach. Najmniejsze różnice występują w Szwecji. Tam osoby o najwyższych zarobkach otrzymują wynagrodzenie średnio dwa razy wyższe niż osoby o niskich dochodach. W Polsce rozwarstwienie płacowe jest jeszcze wyższe niż w Niemczech. Pensje najlepiej zarabiających są średnio. Średnio pięciokrotnie wyższe niż osób o najniższych dochodach. A czym jeszcze europejskie media zajmują się dziś na swoich gospodarczych stronach? W greckim Katimerini informacja o nowym kredycie, jakiego Europejski Bank Inwestycyjny udzielił greckim bankom. W sumie miliard euro ma trafić na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla młodych. Zajrzyjmy jeszcze do The Guardian. Tydzień temu mówiliśmy o rosnących cenach klocków Lego na Wyspach Brytyjskich. Teraz podwyżkę cen ogłosił amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla. Za pojazdy Tesli na Wyspach od przyszłego roku będzie trzeba zapłacić o 5% więcej. Powód? Ten sam co w przypadku Lego. Fluktuacje na rynku walutowym po decyzji o Brexicie. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Gazety z Europy przejrzał Marcin Pośpiech. Inwestycje to w ostatnich miesiącach ulubione słowo wielu ekonomistów, którzy tłumaczą słabsze od oczekiwań wzrost gospodarczy. Przypomnijmy, w trzecim kwartale wyniósł 2,5%. Zawiniły... Właśnie inwestycje. Porównując z 2015 rokiem, inwestycje w trzecim kwartale 2016 spadły o prawie 8%. Czy zawinił brak wykorzystania funduszy unijnych? To pytanie do doktora Jerzego Kwiecińskiego, wiceministera rozwoju razem z nami. Dobry wieczór panie ministrze. Dobry wieczór. Jak idzie wykorzystywanie unijnych funduszy? W tej chwili możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy absolutnym liderem wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy unijnych pod względem wszystkich wskaźników i ogłoszonych przetargów, jeśli chodzi o podpisane umowy, jeśli chodzi również o środki wypłacone dla beneficjentów i również te środki, które otrzymujemy jako zwrot wypłaconych pieniędzy z Komisji Europejskiej. Wróciliśmy na, na ścieżkę właśnie takiego lidera, polityki spójności, a trzeba wyraźnie powiedzieć, że rok temu w połowie listopada wszystkie te wskaźniki były na poziomie mniej więcej zera, a w tej chwili mamy już podpisane umowy na ponad 100 miliardów złotych. Więc to jest olbrzymi w tej chwili bodziec inwestycyjny, który idzie do naszej gospodarki. On już w tych miesiącach zaczyna się przekładać na kontrakty wykonawcze, czyli na podstawie tych umów o dofinansowanie, które są podpisywane z instytucjami, które zarządzają środkami unijnymi, są już podpisane, podpisywane i realizowane umowy z wykonawcami, czyli na przykład z firmami budowlanymi. Czyli w najbliższych miesiącach będziemy widzieli, jak ta nasza, ta nasza praca przekłada się na, już na efekty makroekonomiczne. Ale co z tym trzecim kwartałem, panie ministrze? Bo przyzna pan, że takie opinie rzeczywiście się po, pojawiały, no ta konkretna liczba, 7,7% spadek inwestycji i często się to tłumaczyło w taki sposób, czekamy na unijne fundusze, że te inwestycje są powstrzymane, to unijne źródło wyschło, czekamy na kolejny zastrzyk i wtedy znowu ruszymy. Zresztą ekonomiści podkreślają, ten czwarty kwartał, ten, który w tej chwili trwa, to będzie najgorszy kwartał. To znaczy potem jest już tylko lepiej, i będzie odbicie na pewno, pewnie to, o czym pan mówi, te umowy wykonawcze rzeczywiście zaczną być realizowane. Ale skąd ten spadek inwestycji, inwestycji konkretnie w tym trzecim kwartale? Jak, jako kraj zrobiliśmy spory błąd. Z tego powodu, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, te fundusze unijne odgrywają bardzo dużą rolę w finansach publicznych. Generalnie w samych, w samych inwestycjach one nie mają kluczowego znaczenia, bo inwestycje w Polsce to jest, to jest mniej więcej 20% w stosunku do naszego produktu krajowego brutto, do PKB. Inwestycje publiczne to jest 4-5% i z tego połowę z tych inwestycji publicznych to stanowią fundusze europejskie, więc one nie mają takiego kluczowego oczywiście znaczenia. Ale w przypadku inwestycji publicznych one mają znaczące bo tak jak wspomniałem, połowa tych inwestycji publicznych to jest realizowanych dzięki funduszom unijnym. Są to zazwyczaj inwestycje realizowane przez samorządy. Samorządy gminne, powiatowe, samorządy wojewódzkie, jak również przez, przez administrację centralną. I tutaj popełniliśmy spory błąd, ponieważ mając doświadczenie wcześniejszej perspektywy finansowej, Powinniśmy byli z jednej strony zamknąć starą perspektywę 2007-2013 jeszcze w zeszłym roku I, i drugi błąd nie przygotowaliśmy na czas nowej perspektywy finansowej. W związku z tym nowy rząd, który przejął stery w gospodarce w połowie listopada zeszłego roku starał się, żeby te pieniądze ze starej perspektywy były w pełni wykorzystane, a brakowało nam faktur na po, w połowie listopada, a czas był tylko do końca grudnia. Brakowało nam faktur na ponad 31 miliardów złotych, a do rozliczenia z Brukselą zostało nam 9 miliardów euro. Wtedy z około, z około 68 miliardów ze starej perspektywy. Więc to był potężny wysiłek na nas, z jednej strony, żeby żeby tą starą perspektywę w zeszłym roku zamknąć, wydać te, wydać te pieniądze, trzeba było szukać nowych projektów, I jeszcze w połowie tego roku, żeby ją rozliczyć. I, a z drugiej strony, mając to doświadczenie, powinniśmy przygotować projekty na nową perspektywę. W niektórych obszarach one zostały przygotowane. Tu typowym przykładem są drogi. Mam, mam na myśli tutaj drogi takie jak autostrady, czy, czy drogi ekspresowe, które finansujemy w ramach polityki spójności. Ale w jednej, wielu innych obszarach tego nie było. I powstała ta luka, o której pan mówił. Na przykład ilość wniosków do Brukseli proszących o zrefundację środków było w połowie listopada zero. Czyli nie mieliśmy nie mieliśmy zero dosłownie zero refundacji wykorzystanych środków z Brukselu. 70 milionów złotych tylko mieliśmy wydane. Czy tu można, panie ministrze, mówić o jakiejś złośliwości? Bo pojawiają się takie komentarze, wzrost gospodarczy nie najlepszy, bo na przykład samorządy wstrzymywały się z tymi inwestycjami, czekały być może na inny, lepszy politycznie moment. Czy pan też by się pod tym podpisał? Że nie wykorzystywano tych środków z jakiegoś określonego poziomu. Wie pan, ja nie chciałbym być taki kategoryczny w, w stwierdzeniach i oczywiście bardzo nie lubię, kiedy się tak y, politykę bardzo bardzo miesza z, z gospodarką, również z, z tą polityką rozwoju, za którą jest, jestem odpowiedzialny. Bo mogę szczerze powiedzieć, że w tej chwili najlepszym programem zarządzanym w Polsce, to nie, nie jest program krajowy, tylko jest program regionalny. Jest to program województwa pomorskiego, w którym zakontraktowane na dzień dzisiejszy jest 39% wszystkich środków. Kolejny program pomoc techniczna, którego my tak zbyt, zbyt poważnie nie traktujemy przy porównaniach, bo to jest program, w którym finansujemy płace i działania marketingowe, promocyjne. On ma 33%. A kolejny konkretny program infrastruktura i środowisko w tej skali ma 26%. Więc wie pan, jest, jest liderem region, który trudno powiedzieć, że politycznie jest blisko Obecnej, obecnej władzy. Ale są inne województwa, na przykład warmińsko-mazurskie, które ma tylko 4% zakontraktowanych środków, a średnia dzisiaj to jest 22%. Na koniec panie ministrze, chciałbym zapytać o jakieś ryzyka, które pewnie pan dostrzega i być może bierze je także pod uwagę Brexit na przykład. Mówi się o tym, że kiedy zniknie ostatecznie ten dodatkowy płatnik, kiedy krajów w Unii Europejskiej będzie 27, te fundusze mogą zostać ograniczone. Czy to jest jakieś ryzyko? Albo być może jakieś ograniczenie związane z procedurą praworządności. Franz Timmermans, który ostatnio wypowiadał się także w kontekście Polski. Czy to wszystko grozi temu, że tych funduszy Funduszy, dla Polski będzie mniej. Znaczy nadal jesteśmy postrzegani, to znaczy odrobiliśmy lekcje jako rząd przez, przez, te, przez te jeden rok i wprowadziliśmy politykę spójności, a to oznacza wykorzystanie funduszy unijnych na właściwą ścieżkę i w tej chwili naprawdę to idzie bardzo dobrze i zaraz będziemy widzieli to we wskaźnikach makroekonomicznych. Ale takie zagrożenia, o których, one, o których pan wspominał, one były, są i będą. Brexit jest, jest tego oczywiście przykładem. Zawsze mogą być jakieś nie, nie, nieprzewidziane zdarzenia, ale to jest nasz powszechny chleb osób, które za to odpowiadają. Doktor Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, bardzo dziękuję panie ministrze za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Euronet Plus, Milano, Zagreb, Bruksela, Sofia Zagreb. pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Był program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 grudnia, minęła 19, mija właściwie 19, serwis trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A jest szansa, że uda się w końcu wywieźć z syryjskiego, ale po cywilu. W tej chwili ewakuację utrudnia jedynie pogoda. Ruszyły pierwsze prace w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Na początek lokale na wynajem budowane będą w i Białej podlaski. Za chwilę w serwisie trójki także o wyjątkowej loterii w Hiszpanii. Okazuje się, że szczęśliwe numery skreślili najbardziej potrzebujący bezrobotni emeryci i bezdomni. 34 tysiące osób czekają jeszcze na wywiezienie z Aleppo w coraz trudniejszych warunkach, także pogodowych, bo do Syrii niespodziewanie dotarła zima. Ale Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przekazuje dobre informacje. Ewakuacja cywilów ze zniszczonego miasta powinna zakończyć się w nocy, a najpóźniej jutro. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Rzeczniczka Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii poinformowała, że operacja będzie prowadzona bez przerwy, aż ostatni cywile opuszczą wschodnią część Aleppo. Na Syryjczyków czekają autobusy, jak i prywatne samochody. Operacja opóźnia się jednak ze względu na złą pogodę. W Aleppo pada śnieg, co w tej części świata jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Wschodnia część Aleppo od czterech lat była pod kontrolą umiarkowanej opozycji. Od połowy listopada wojska Bashara al-Assada przy wsparciu Rosjan bombardowały miasto z powietrza i zdobywały kolejne dystrykty. Wczoraj armia ogłosiła że całe Aleppo jest już pod jej kontrolą. Uchodźcy z miasta są przewożeni do prowincji Idlib, którą kontrolują rebelianci. Wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan Demistura zaapelował o wspólne wysiłki, by doprowadzić do zawieszenia broni. Priorytetem jest teraz zawieszenie działań wojennych. Wielu syryjczyków uciekło do Idlib, które teraz może stać się nowym Aleppo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A tymczasem Rosjanie poinformowali, że od czasu rozpoczęcia operacji w Syrii, czyli od września ubiegłego roku, przeprowadzili prawie 19 tysięcy nalotów w wyniku których zginęło 35 tysięcy osób. Jarocin i Biała Podlaska to pierwsze w Polsce miasta, w których oficjalnie rozpoczęła się budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Prawo ubiegania się o lokale będą mieć wszyscy Polacy. W rządowym programie preferowane będą jednak rodziny wielodzietne i o niskich dochodach. Na inauguracji Mieszkania Plus w Jarocinie był Rafał Rygulski. Rozpocznijmy Na to hasło operator Koparki zaczął burzenie Starego Bloku Komunalnego na obrzeżach Jarocina To tu powstaną pierwsze z 400 mieszkań W ramach współpracy samorządu z rządem Burmistrz Adam Pawlicki mówi, że w mieście Brakuje właśnie mieszkań na wynajem Co też powoduje, że te, które są Mają ceny prawie takie jak w Poznaniu Na jarocińskie pensje to jest dużo Jeżeli tu wybudujemy I koszt wynajęcia tego mieszkania Nowego będzie 600 zł To jest to świetna cena Stać nas będzie własny kont bez kredytu. Przyznaje pani Katarzyna, która z z mężem i dzieckiem o własnym koncie marzy. Od 6 lat mieszkamy z teściami w bloku w trójkę na jednym pokoju. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński mówi, że zainteresowanie samorządów programem Mieszkanie Plus jest zaskakujące. Zakładaliśmy, że głównie będziemy budowali na gruntach Skarbu państwa tutaj odzeż samorządów jest bardzo duży. Listy intencyjne podpisało już blisko 60 samorządów z Jarocina, Rafał Regulski, Radio Merkury. Pasażerowie, w tym Polacy wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii do kraju na święta mogą odetchnąć z ulgą. Strajk obsługi bagażowej 18 brytyjskich lotnisk został odwołany. 1500 osób miało protestować jutro i w Wigilii, ale w ostatniej chwili pracodawca zgodził się na podwyżkę pensji. Ale to niestety nie koniec strajków na lotniskach w Wielkiej Brytanii. Grzejoż od jutra strajk włoski, czyli pracę drobiazgowo zgodną z przepisami i bez nadgodzin, podejmą piloci linii Virgin Atlantic. Dotknie to podróżnych na liniach transatlantyckich i innych trasach międzykontynentalnych. Virgin nie obsługuje połączeń europejskich i krajowych. Natomiast w pierwszy i drugi dzień świąt przerwą pracę załogi kabinowe linii British Airways. Ich strajk dotyczy różnic w zarobkach między starszymi pracownikami, a nowymi przyjętymi po 2010 roku. Ponadto dziś i jutro strajkują w Anglii pocztowcy, a po nowym roku zapowiedziano dalsze strajki kolejarnych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Sprawiedliwa Loteria Bożonarodzeniowa. Tak w Hiszpanii określono losowanie, w którym właściwe liczby skreślili głównie bezrobotni, nielegalni migranci, emeryci i bezdomni. Podzielą się niemałą sumą. W puli było ponad 2 miliardy 300 milionów euro. Wielu spośród potrzebujących, do których uśmiechnęło się szczęście, mieszka w Brea tacho małej osadzie nieopodal Madrytu. Poziom bezrobocia jest tam najwyższy w regionie, a co trzecim mieszkańcem jest emeryt. Wśród nich rozlosowano 120 milionów euro. O 56 milionów euro wzbogacili się mieszkańcy Pinos Puente, 30-tysięcznego miasteczka w Andaluzji, w którym poziom bezrobocia wynosi 29%. Juan Manuel, wdowiec, który 3 lata temu stracił pracę, nie potrafi opisać co czuje. Nie mogę w to uwierzyć, nie umiem tego wyrazić słowami, myślę tylko o córce i synu, mówił mężczyzna. Główna nagroda, 4 miliony euro, padła na numer 66 513. Wszystkie losy z tym numerem zostały sprzedane w Madrycie. Większość w kolekturze przy Paseo Esperanza, Pasażu Nadziei. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kończymy serwis trójki na kolejny zapraszając o dwudziestej. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. To dziś temat numer jeden w polskim sporcie. Ferdinando de Giorgi, oficjalnie przedstawiony w roli nowego trenera naszych siatkarzy. Aktualny szkoleniowiec Zaksie Kędzierzyn-Koźle uważa, że jest dobrze przygotowany do nowego wyzwania. No Do moich zadań będzie teraz należało kontrolowanie tego, co dzieje się w polskiej siatkówce. Oczywiście znam bardzo dobrze sytuację w zakresie Kędzierzyn-Koźle, ale w wolnym czasie interesowałem się również innymi klubami. Do końca sezonu będę chciał jeszcze dobrze wywiązać się ze swojej roli trenera klubowego i doprowadzić do mistrzostwa Polski, a potem w pełni oddać się nowemu wyzwaniu. La società e tutti i tifosi, i giocatori meritano anche il mio massimo impegno fino a maggio. I dodajmy od siebie, poprowadzić naszych do medalu najlepiej złotego w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Te jak wiadomo w Polsce, zatem i presje i oczekiwania już na starcie będą spore. Wiele obiecujemy sobie też po występie naszych skoczków w turnieju czterech skoczni. Trener Stefan Horngacher powołał kadry na te prestiżowe zawody i w pierwszym konkursie w Obersdorfie będą chcieli lądować jak najdalej Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Klemens Murańka Jan Ziobro. Teresa Jochauk chciałaby z kolei jak najkrócej pozostać poza światem biegów narciarskich. Jak wiadomo zaliczyła niedawno dopingową wpadkę i ma być za kilka tygodni przesłuchana na tę okoliczność przez Norweską Konfederację Sportu. Ma to nosić znamiona klasycznego procesu sądowego, a Jochauk zrezygnowała właśnie z wyjaśnień przy drzwiach zamkniętych. No to już wiadomo, czym będzie żyła Norwegia pod koniec stycznia latem. Bramkarzem Torino może zostać Łukasz Skorupski. Tak spekulują media we Włoszech. Skorupski jest formalnie zawodnikiem Romy, wypożyczonym do Empoli. Tam spisuje się nieźle i stąd zainteresowanie ekipy z Turynu. Najpierw na wyspy musiałby jednak wrócić Czołhart, obecny golkiper Torino, ale podobno ma na to ochotę Najmniejszej na dłuższą współpracę z Alanem Perdue nie mieli zawiadujący Crystal Palace. Właśnie zwolnili go z pracy w roli trenera no i trzeba przyznać, że gdzieś można ich zrozumieć. Z dziesięciu ostatnich spotkań drużyna z Londynu 8 przegrała, a kolejny serwis sportowy za dwie godziny. Przed nami pochmurna noc. Uwaga kierowcy, bo mamy atrakcję w prognozie. Na północy możliwe opady deszczu, poza tym mrzawka, a prawie wszędzie temperatura spadnie poniżej zera. Tak więc to mogą być marznące opady deszcz deszczu i marznąca mrzawka, bo temperatura nawet do minus 6 stopni na Podkarpaciu. Wyjątkiem wybrzeże nad samym morzem temperatura do plus dwóch, a poza tym poniżej zera. Jutro w ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W centrum i na południowym wschodzie także marznąca mrzawka. Dajcie trochę wiatru. Koleżanko? Nad morzem silny wiatr, temperatura od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do 4 na Pomorzu Środkowym i na Zachodnim. I teraz wigilia i święta, pochmurne, z opadami deszczu i ciepło, bo temperatura w drugi dzień świąt nawet do 10 stopni na południu, trochę wiatru proszę. I w czasie świąt, wyznaki da nam się silny wiatr. I mgły Program trzeci. Ale mgły to kolega nie zrobi. Mgły, dużo mgły, mgły, mgły. Czekamy na burzę, czekamy na burzę, ale na razie tylko mgły. Elżbieta Malinowska, Rama Leszyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kanteraj, Dziękujemy do usłyszenia i spokojnych świąt, Państwu życzę. Życzymy. Dobry wieczór Agnieszko. Wzajemnie, bez mgły. M mgła. mgła, może porwać. Buzią. Wiesz, no. wiesz mgła jak Magbyt. W wyciskamy, i... na burzę to musimy poczekać, na razie wyciskamy maksa z tego co mamy. No rozumiem, rozumiem i podziwiam nawet. Ale żartów nie ma, bo dziś w nocy lodowisko, tak więc kierowcy, wiadomo, że przed świętami to na trasach pełno jest teraz, dziś jutro po południu. Korki. No mi było miło, ale jest na poważnie. Ale za to, Dziękujemy jeśli Ci, stoją w, Jeśli stoją Państwo w korku, to bardzo ładna muzyka dla Agnieszki. Teraz. Gdzie Ty masz tę brodę, którą miałeś przed chwilą? To, to jest w ogóle broda, nie wiem, czy to na antenie można mówić, ale to jest, broda, którą Artur Andrus y, dzisiaj y, miał założyć podczas programu, który y, był na antenie, no, no ale niestety moim zdaniem nie dopełnił tego. Bo widziałam go w no to trakcie, założył, kiedy miał chodzić wojna. No ja go widziałam w radiu bez tej brody i teraz znalazłam tą brodę, leży porzucona w reżyserce. No to, to dobrze w brodzie. Powiedzieć, powiedzieć. Nie, te, też Dużo tak lepiej uważam, mi w brodzie dobrze niż dobrze bez, be. to prawda. Autopromocja Święte